Witam, fantasmagoria podcastu podcast o grach komputerowych i konsolowych. Odcinek 341. Ja nazywam się Damian Pelwaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze. Dzień, dobry wieczór wszystkim i witam Ciebie, Damianie. Piotrze, mam nadzieję, że bardzo dobrze mnie słychać, że poprawiłem Wyszli swój, swój głos. trzy razy lepiej. Mam nadzieję, że w odbiorze właśnie podcast zyska e, wśród e, e, audiofilii. Poczyniłeś pewne inwestycje, tak? Właściwie ciężko nazywać te inwestycje, bo inwestycje zakładają zwrot, więc poczyniły... wydałeś trochę pieniędzy na podcast. O, to prędzej. Jesteśmy tymi podcasterami, którzy, którzy do interesu dokładają e, ku lepszemu e, jutru, więc pomyślałem, że w, po tylu latach nagrywania na, na heccecie, który i tak był całkiem niezły, trzeba przyznać, nie miałem takie szczęście, Doszło do wniosku, że trzeba zainwestować w porządny, profesjonalny sprzęt i jeśli na przykład będziemy um, lepiej słychać albo gorzej, albo jeśli ktoś ma jakieś rady, co powinien poprawić, to e, piszcie w komentarzach. E, Piotrze, bo ty za, zawsze miałeś profesjonalny mikrofon. No, nie tak zawsze. Tam sobie kupiłem jak, jakieś, nie wiem, dwa, trzy miesiące po tym, jak nagrywaliśmy, prostu tam profesjonalny, to wiesz, to jest tam pewnie Nie no, masz jakiegoś C1 Beringera, nie? To tak, jest po, podżonna tak, firma. Ale to podobno nie jest dobry mikrofon, ale nie mam zamiaru go zmieniać, więc wiesz... Nie, no jest ja mam akurat y, y, ten mixer, który dokupiłem sobie do tego mojego chińskiego, pojemnościowego mikrofonu, to jest właśnie też Behringer, więc y, podobno bardzo dobra firma. A propos wydawania pieniędzy, powiem ci, że jestem y, zawsze, z jednej strony takie akcje mnie niesamowicie bawią, bo w sumie taka jest ich, ich, ich założenie i cel, a z drugiej strony też podziwiam jakichś takich kreatywnych marketingowców, którzy na to wpadali, nie wiem czy słyszałeś, Ubisoft generalnie ma całkiem całkiem dobry team od reklamy, czy marketingu, czy tam jakkolwiek ich nazwać i tak, po pierwsze w ramach yy, promocji PR-owców, PR PR no jakich ich zwa, no powiedz PR-owców, ale to, to musisz właściwie... powiedzieć tak, piarowców owców PR-owców, PR PR tylko PR-owców, okay, PR a więc yy, po pierwsze, nie wiem, czy słyszałeś jakiś czas temu, oni ogłosili konkurs, którego nagrodą jest dla tego, kto go wygra, jeśli się nie mylę, spędzenie chyba tygodnia, czy tam kilku dni w jakiejś jaskini, w sensie, że idziesz Kim jaskini, Kardashian. nie, samemu właśnie, Idziesz do jaskini bez żadnych rzeczy i masz tam jakoś przeżyć... Nago, tak jak w tym wysz... Naked and Afraid. No to właśnie ten, coś, coś, coś w ten I To jest wielka nagroda w konkursie, to ma być na filmowane, nie filmowane, żebyś poczuł się tak jak w, w czasach epoki kamienia. A teraz właśnie zauważyłem, że kolejny się ładnie mówi PR Stunt został zrobiony. Mm -hmm. I jako, że gra się dzieje w czasach Stone Age... To ktoś z kamienia, nie wiem jaki to jest kamień, nie znam się na kamieniach, ale widać, że jakiś, jakiś to jest kamień, wyłupał PS4, stolik, pady, telewizor. Nie? Generalnie szacun za takie pomysły. Ale to jest właśnie ten nowy, nowy sposób reklamowania czegoś, po prostu viral zapłaciliby nie wiadomo ile za te banery, na które nikt by nie zwracał uwagi, nikt nie klikał. No, a to się samo a... podaje. No bo to przyznać, jak widzisz PS4, która jest zrobiona z kamienia i pady z niego, które są zrobione na kamienia i facet który trzyma tego pada, który jest ciężki jak cholera i patrzy w kamienny telewizor. to, wygląda to że w... PlayStation 4 właśnie w tych wszystkich wersjach limitowanych to fantastycznie się sprzedaje i mogę się założyć, że na pewno są jacyś ludzie, którzy chcieliby nabyć taką, tak wyglądającą konsolę i, i żeby można było na niej grać. Nie? Ona wygląda trochę jak ten, te, ta jubileuszowa na dwudziestolecie, ten ona jest taki. po prostu, po prostu jest normalnie z jakiegoś piaskowca. To jest kawał kamienia, który jest wyrzeźbiony w kształt p Aha. To centralnie to jest po prostu blok z kamienia, który jest wyrzeźbiony. To, to nie tak, że to jest działająca konsola, która ma przypominać kamień, tylko to po prostu ktoś wziął kawał kamulca i z niego wyrzeźbił konsolę hmm. i pady i telewizor. Mają ludzie pasję. Pasję w życiu. Tak, bo. tak. No to właśnie doczytałem, że to jakiś super arcymistrz tego rzeźbiarstwa i, i właśnie kamieniarstwa to zrobił. Michał Anioł wśród po prostu tak, dzisiejszych tak jest, artystów. Jest, jest. Tak, Zabrał się za coś niemożliwego do wyrzeźbienia, czyli tą niesamowitą bryłę funkcję. PlayStation 4. I nawet ma na port I... USB włożyć sobie. Wziąłby się za coś trudniejszego, nie wiem, za wyrzeźbienie Xboxa izbok One. No. Wii U, to by było wyzwanie, ten padle. No Wii U, tak, bo to musiałoby się też za i tak dalej. To już jest, to jest wyzwanie, to jest wyzwanie. Mhm. Pierwsze, co tam by Ciebie słychać ostatnio? Generalnie tak, no okej. Okay. Po, powolutku do przodu. <laughs> powolutku do przodu. Ostatnio powiem mm, trochę na pc gram, na laptopie właściwie, czy tam, nie wiem, jak go złożyłem, bo wpadłem w taki ciąg, że jak wracam do domu, robię codziennik, tam wszystko, co jest do garnięcia, to zostaje mi mało czasu, więc mhm. nawet nie chcę mi się siedzieć przed konsolą i grać w jakiś dłuższy tytuł, tylko robię tak co, codziennie, od pewnego czasu. Najpierw robię jedną misję w Valhalla Hills, a potem chwilę sobie gram w e, City Skyline, podaje że tak się ta gra nazywa. I tak wiesz, przedtem patrzeć sobie, jak się domki budują, idealnie. Myślę, że to tak zainteresowania łączysz z pracą, no nie? tej w mniejszej skali, później przechodzisz i w większej skali, makroskali. <laughs> dokładnie, nie? dokładnie, coś w tym jest, coś w tym jest. A to Valhalla co to jest? to jest jakiś wiesz co, Valhalla to są one-liner, który można by tą grę określać, to są settlers z wikingami ale to nie jest do końca prawda, albo ja bardzo mało gram w Settlerce, bo mhm. e, to jest gra, takie płynne przejście do gier. Mhm. E, to jest gra, w której mm, masz sobie małą mapkę, bardzo małą, e, na którym lądują twoje wiking, twoi wikingowie e, i mm, musisz e, zrobić coś na tej mapie, tak żeby dostać się, do, bo w ogóle tam od początku tam fabuła polega na tym, że jeden z synów Odyna, czy tam któregokolwiek boga był Lewusem i Ody się wkurzył i go zesłał na ziemię i wypędził, więc on uznał, że tą, weźmy wikingów i razem z wikingami pokaże, że potrafią robić super rzeczy i wtedy na pewno go ojciec z powrotem wpuści do, do Walhalli No i oni starają się, zdobywają sławę i honor i w ogóle by to sobie coraz lepsi, coraz lepsi. Każda misja polega na tym, że musisz coś zrobić, dzięki czemu otwiera się portal, a w momencie, w którym otworzy się portal, to wyskakują z niego przeciwnicy i kiedy rozwalisz przeciwników, to wtedy przechodzisz do ostatni Ale to jest taka pełnowartościowa gra, powiedzmy, w sensie nie wartościowa, bo ona ma pełną jakąś wartość, ale czy to jest taka normalna gra, czy to jest gra Post, Indii, czy to, to W pudełku co? w ogóle. A proszę. To to okay. wydał w pudełku, ona na Steamie kosztuje 30 dolców, więc i na sprawa że ceny na Steamie to Nigdy nie wiadomo. To jest normalny, nie, no, to jest normalny tytuł, pełnowartościowy Aha. jak najbardziej na, na, na wiele godzin, taki z Jedno co jest dziwne, bo widzisz, ja nie grałem nigdy w Settlersu, bo zawsze byłem Team Anno e, i tutaj nie ma kampanii dla pojedynczego gracza, w sensie jakiejś takiej fabuły a z drugiej strony jest. To znaczy mm, jak zaczynasz grę, to za każdym razem wybierasz sobie tak jakby losową mapkę, tylko myk polega na tym, że te mapki to się układają w całość i każda kolejna, bo dokładnie to tam jest tak, z, w zależności od tego, jak długo w nią grasz i ile czasu tam poświęcasz, ile budynków zbudujesz i tak dalej, to odblokowywuje się tobie coraz więcej możliwości budowania innych budynków. Czyli na pierwszej mapie zawsze możesz zrobić trzy. Na mhm. szóstej mapie możesz zrobić już już na przykład trzynaście albo piętnaście, bo, bo poprzednie rzeczy, które robiłeś, odblokowują to dostęp do następnych. Więc teoretycznie, żeby biorąc nie ma tu jakiejś takiej kampanii fabularnej, ale praktycznie tak naprawdę masz misję za misją, w której musisz po prostu odpowiednio dużo rzeczy podblokowywać, żeby przejść do następnej. I przy tym się odprężasz. To tak bardzo przyjemno graję. Takie, takie, wiesz, ludki sobie chodzą, budują domki, łowią ryby. Ale no to takie, po prostu takie... to jest też tak, bo mówisz, że nie chce ci się włączać konsoli, ale to, to, jest też, to jest też to, że nie masz w co grać na konsoli? Myślę, nie, że jest nie, taki... jest dużo gier, w które można grać, więc mhm. ja nigdy nie, nie, nie brałem tego argumentu, że nie ma w co grać. Zawsze jest za dużo gier, w które można grać. No to prawda. Ja szczerze mówiąc to ledwo, ledwo skończyłem x 2, To już się wziąłem za, za Dying Light, tylko że Jeszcze raz chcę przejść ten zanim, Tak, zanim się wezmę za The Following. I, więc, więc no po prostu muszę nadrobić. Jeszcze myślałem, że może się wyrobię i tak dalej, ale to jest duża gra. To jest, no jest, to jest czwarty świat, to jest bieganie, to jest. To, w ogóle miałem fantastyczną sytuację, grając sobie w Dying Light, bo masz wybór, prawda, jak zaczynasz grę już po prologu, czy chcesz grać offline czy online? I się trochę wystraszyłem, bo tam jakieś takie teksty, że wiesz, no mogą cię najechać i tak dalej, więc by, będąc świadomy tego, co cię może spotkać w takich grach jak Dark Souls, to wie, dobra, no, ale zaryzykuję, no bo to może być coś ciekawego, to może być jakiś taki dreszczyk. No i gram sobie, gram, w pewnym momencie pierwszy raz, no nie, nie, jak wcześniej grałem na PlayStation 4, ja nie pamiętam tego, nigdy mi się nie zdarzyło. Yy, Dołączył się gracz. U. I mówiłem, o kurczę, no nie, czy mnie najechał, czy coś takiego, no, nie, wiesz, taka konsternacja. No i zaczął gdzieś tam się pojawiać. Tylko, że się pojawia na zielono, więc to, wiesz, zielony jest takim uniwersalnym znakiem, że nie bój się mnie, nie skrzywdzę cię. I nie dość, że mnie nie żeśmy sobie parę takich niewerbalnych komunikatów wysłali latarkami i coś w stylu, można powiedzieć, the journey. No i nagle coś tam mi klika, macha mi tutaj mieczem przede mną i zaczął rzucać mi, wiesz, na podłogę przedmioty. I okazało się, że to wiesz, dla niego to są jakieś śmieci, no nie? Dla mnie to są przedmioty, którymi ja po prostu kroję na plasterki jednym strzałem, wiesz, dziesięciu zombi na raz. I nagle ta gra w ogóle się zmieniła dla mnie, bo <grym> rzeczywiście ja nie chcę ich zużywać, bo tam jest, ta, ta broń się zużywa, w sensie <grym> może ją tylko parę razy naprawić, ale to jest niesamowite, wiesz, świetne przecie. W ogóle ten online w The England jest bardzo ciekawy. Nie wiem, czy, czy bawiłeś się w bycie zombiakiem? E, tak, tak, graliśmy trochę w bycie zombiakiem. Ja w ogóle trzy czwarte gry w kołopie przyszedłbym. O, proszę Proszę, i wiesz, ja nie mam tego kopowego doświadczenia, chociaż trochę tylko tej, tej, tej, tej, pograłem z tym, z tym z tym człowiekiem, wiesz, było dosyć fajnie, ale to jednak jest tak, że jeśli ktoś ma zbyt wysoki poziom, to, to nie ma tego wyzwania, wiesz, i on tam po prostu mi czyścił, wiesz, jakieś całe grupy nawoływał tych zombi. Tam po prostu z tym, była masakra. Jak się, się skaluje ten dodatek? Bo <śmiech> pamiętam, że jak kończyliśmy grę, to no ja tam właściwie masę czasu spędziłem, zrobiłem wszystko, mhm. co było do zrobienia. właśnie tam były jakieś takie już, takie jakby. Yy oddzielne mapy, które były czymś na zasadzie zamkniętego trybu, może nie tyle hordy, co tam, żeby było trzeba coś się tak. dostać. Jest też takie, takie, takie miejsce kwarantanny. Mhm. No. E, I pamiętam, że po skończeniu gry i zrobieniu wszystkich misji ten sprzęt, którego ja używałem, był jakiś kosmicznie mocarny. Tam jest mhm. y, w tym, tym drugim, drugiej miejscówce, w tym, w tym starym mieście, jest taki plac, gdzie jest zawsze masakrycznie dużo zombiaków to wiesz, tam generalnie byłem w stanie wskoczyć w ich tłum i machnąć cztery razy i... I byłeś dwadzieścia... takim derwiszem z, z Guild Wars, kto grał w Guild Wars ten wie, Po prostu tańczyłeś z tym mieczem, wywijałeś i po prostu tylko flaki się do okazji. No dokładnie tak. I zastanawiam się, czy, czy ta postać, yy, która I będzie korzystała już... przygodę w Fallout, czy, czy to jest... Już ci wyjaśnię. On yy, nie ma... Yy, znaczy jest trochę podobnie jak w Prawie Wino, czyli jakby jest pewien poziom, który jest wymagany albo zalecany i to jest poziom dwunasty tego, tego, tego surwisty, nie wiem surwawiora, nie wiem. Yy, Ocalałego. Ocalałego. O, tak, tak, świetnie. Roz, bo nie rozbitka przecież. O. I ten dwunasty poziom jest jakby taki zalecany ze względu na, na poziom trudności, ale, ale zdaje się, że możesz nawet y, po prologu już zacząć grać. Więc to jest też tak, że możesz sobie zrobić takie wyzwanie. Yy, nie, ma, nie ma czegoś takiego, że masz od razu jakąś postać przygotowaną, jak, jak właśnie było w Wiedźminie, że słuchaj, no wiemy, że masz za swoją postać, no my ci tutaj przygotujemy jakąś specjalnie dla Ciebie i możesz grać. Nie, nie, to masz wszystko. Ale w ogóle ten tryb zombie, bo nie, bo nie chcę się rozwodzić, bo tak jak mówię, no, Dying Light nawet jeszcze nie jestem w stanie rozróżnić, co jest enhanced, a co nie, bo gra wygląda nadal fantastycznie, ale ja, ja zapamiętałem jako grę wyglądającą fantastycznie, że dla mnie to jest zawsze w takich grach z otwartym światem przyjemność wyjść na jakąś wieżę, tych wież do wspinania jest tutaj trochę, czy taki Ubisowski e, smaczek. Ja uwielbiałem po prostu Oglądać panoramę tego terenu. wiesz, Wiedzieć, że okej, okay, widzę ten, ten zerwany most, dostanę się do niego. Coś tam będę mógł zrobić i tak dalej. No to jest fantastyczna sprawa, w ogóle piękna krewacja, ale właśnie to be -Zombie, zombie ten tryb, strasznie mi się podoba. Tak, to jest tamte, po no tam ataki utrofnowe i tak dalej, fan. A grałeś zombiakiem czy grałeś? Ja grałem z zombiakiem ciśba, i aha. wydawało mi się, że zombiak jest, jest jakiś overpower, nie? nie znaczy, wiesz co? jak tam mocno podlewolujesz tym zombiakiem, to on zaczyna być trochę. To widzisz, bo ja, ja, ja, ja na razie gram tak, że może miałem szczęście. Ale w żadnym wypadku nie miałem tak, że mnie po prostu ci gracze potrafili pokonać. Nie, nie, nie grałem dużo. No nie, przyznam się, że może wiesz, że te, te 3-4 gry to, to, nie jest, to, jest, to nie jest dużo, ale miałem po prostu tak, taki fan. Tylko z jakiegoś stanowiska, gdzie tu jest balans. Bo idę sobie, czaję się, słyszę gościa, puszczam ten, bo mam taki ryk jest z zombiaka, który taki, taki, taka echolokacja. I nagle go widzę, to ja później tylko wyskakuję, łapę go, bo ma takie, ma takie fantastyczne takie macki, wystrzeliwuję w stronę przeciwnika, przy, przyciągam się do niego, wiesz, zagryzam i koniec. Mm -hmm. I to tak, jest tak prostu Jeden, jeden jest na super. jeden to jest yy, bardzo ciężko pokonać ząbiaka, ale jak jest czterech na jednego, w sensie czterech graczy i jeden ząbiak, to kurde, robi się trudno. Mm -hmm. I to mi się, bardzo, bardziej mi się ten tryb podoba, bo on jest przecież asymetryczny, niż na przykład to, co było w Evolve. Mimo, że we Wolf to było bardziej rozbudowane, tam było więcej warstw, tam były klasy postaci, i tak dalej, tak dalej, różne potwory. Tutaj oczywiście to też się zmienia, jak mówisz, no nie, to, to ten zombie jak leweluje, ma dodatkowe umiejętności, skille. Ale, ale to jest to jest fajne. No i na pewno będę chciał w takim razie dodanie najwrósi, nie wiem, czy zainteresowany jesteś do following? Wiesz co, jestem i jestem, to znaczy, jak najbardziej jestem, ale. Czy nie wiesz, na Steamie, jeżeli odinstalujesz grę? to z automatu save y się zachowują w jakiejś chmurze, czy coś w tym stylu, czy, czy one lecą razem? Jeśli nie wyłączyłeś sejwowania w chmurze, to automatycznie on, ten, to, to nagrywanie, sejwowanie w chmurze jest włączone. I to zawsze ci tak, po zakończonej grze zawsze ci masz taką krótką synchronizację, że wysyła Wiesz, ci save y jest, do chmury. Więc... Tylko właśnie kurde nie mam zielonego pojęcia, bo jeżeli miałbym grać od początku, to mi się kompletnie nie chce. Natomiast jeżeli to save, y, to muszę zainstalować jeszcze raz. Bo ja bym się bardzo czy... chętnie wrócił właśnie, żeśmy ośródło dali co... o the following, no nie jak będzie, będzie okazja, bo yy, yy, wiesz, mnie interesuje po prostu co oni tam dorzucili, a, a, a z tego co widziałem to dorzucili sporo. I, i no jest... jeszcze dzisiaj ten news, który wiesz tak okrążył internet, na pewno słyszałeś piotrze, że Techland, że prezes Techlandu hmm. powiedział prezes, nie jakiś tam pr i tak dalej, prezes, tak, prezes, że prezes, że daleko, prezes, prezes oczywiście słowami klubować. marketingowca, pr ale powiedział, że będą dbać o tą grę, znaczy wspierać ją do końca tego roku. Wiesz, ale to jest, to ja się nie dziwię, to jest świetna, świetna gra i jak będą chcieli, na przykład, yy, mają w planach więcej takich dodatkowych The Following, no to czemu nie? Czemu nie? A to to a nie, pokazuje na przykład. A propos właśnie The Following i początku naszej rozmowy PR-owych stantów, jaki był przy The Following zrobiony na Twitchu z samochodzikami a, widziałem, widziałem to. To jest, to jest, to jest... dla fanów, wiesz, tych, tych złota rybka gra w tak, Steffera. Tak, no, tak. to, to już się skraczy, że chodziło o to, że było, było w, w biurze Techlandu był ustawiony tor y, takich samochodzików. Nawet y, nie wiem, jak się nazywałem, tak że jak się naciśnie guzik, to one jadą do przodu. I Taki, to było jakoś tam synchronizowane. coś na Micro Machines, takie rysowaki, które po ustalonych torach i trzeba po prostu je napędzać, naciskając przy przyciski. Tak, tak jakby... to było synchronizowane z Twitterem. Za każdym razem, jak ktoś tweetował tam chyba Ride right for dying light", czy coś w tym stylu, to te samochodziki robiły jedno okrążenie? i za ileś tam odkorążeń odblokował się fragment mapy The following. To, to generalnie bzdura, ale mi się zawsze cieszą. Mhm. Bardzo Czyli lubię nie, że, takie, że, wiesz, to jest... nietypowe, nietypowe podaje się do marketingu. nie, że to jest bardzo, bardzo lotne, bo takie rzeczy podchwytują od razu. Od razu media. Internet. W sensie, że kotaku, no kotaku, wiesz, piersi zaraz zadają newsa i jak, jak już to się pojawi na Kotaku, to możesz powiedzieć, że wszędzie już się pojawiło, aby się pojawić. zaraz. Słuchaj, a jak jesteśmy przy, przy w pewnym sensie nowościach, no bo The to jest jakby nie patrzyłeś. powiedz mi, Damianie, czy lubisz yy, łysych mężczyzn, którzy mają kot kreskowy na karku Ech. i chodzą w czerwonym krawacie? Właściwie to no. jednego konkretnego mężczyznę. Tak, tak. No, wiem, że Beta się pojawiła, czy to jakiś czy, czy pierwszy epizod. Yy, czy to beta po się pojawiła. Beta się pojawiła, gra wychodzi 11 marca, jeśli czy tam jakoś tam 13. To, I to jest ten 3. nowy Hitman w epizodzie. To jest ten nowy Hitman. I tak, ja strasznie kocham całą serię Hitmana. Spędziłem z tą grą dziesiątki, jak nie setki godzin na przestrzeni oczywiście tej serii. I nie przerażacie to, że możesz na przykład prostytutkę udusić i zawlec i wrzucić do jakiegoś pojemnika? W drugim Hitmanie robiłem takie rzeczy, że zabicie prostytutki i schowanie w koszu na śmieci jest właściwie niczym. Tam wiesz, ja, ja dwójkę przyszedłem kilka albo i kilkanaście razy, wiesz, dotarłem do tego momentu, że masterowałem każdy etap, żeby tam, nie pamiętam, czy tam się wybierało poziom trudności, czy nie, ale na pewno mhm. niezależnie od poziomu trudności była kwestia tego, żeby zabić tylko cel, żeby nikt Cię nie widział i jeszcze najlepiej, żeby zrobić to w garniturze, albo żeby wyjść w garniturze, nie? Z, no z, tak, z kulturka pełna. I pamiętam, że dwójkę wymasterowałem, wszystko, co tam było do zrobienia, to absolutnie zrobiłem, kochałem tą grę, w, w ten. potem była trójka, która się nazywała Eee, to był taki to kontrakt chyba było, to było taki re, powtórki misji z poprzednich dwóch części, później była kilka lat temu Absolution bodajże, no generalnie w każdego hitmana Money. Był Blood Money gdzieś tam po drodze. W każdego hitmana grałem, każdym się bawiłem A grałem Hitmana Go? Nie, nie, w tego A widzisz, na nie. A cię na kłamstwie. Podobno to bardzo dobra gra jest jak na jest świetna, bo to jest gra logiczna, na Pita, no właściwie, na Steam a. właściwie ta gra mogłaby się nazywać, nie wiem, Chińczyk Go i, i, i, też, i też byłaby tak samo gryna. No, w chociaż... tym samym wariancie została Lara oparta. Jest Hitman Go mm -hmm. i Lara Croft Go. tak. to się tak. jakoś inaczej nazywa. Ale grałem w Betę. Wyobraź sobie, nie mogłem sobie tego, tego darować. I od początku, jak się pojawiły mieszane informacje na temat te, tej gry, czyli że ona będzie wypuszczana, najpierw, że to niby miało być sprzedane normalnie, a potem, że wypuszczana w pudełkach. Teraz wyszło, że będzie sprzedawana tak naprawdę częściami, że dostaniesz najpierw prolog i pierwszy czapter, czyli tak naprawdę jedną dużą mapę. A co, bla, bla, bla. Activision wydaje to nie Square <śmiech> Nie, nie, nie, normalnie nic, ale no tak wymyślili. No, powiem Ci, że bardzo, powiem Tobie, <śmiech> Pozdrawiam powiem. Tobie powiem. Że bardzo się zastanawiałem, jak to wyjdzie, ale nie traciłem nadziei, no bo tak sobie samemu to tłumaczyłem, że przecież w przypadku Hitmana to wydawanie i tak, że dostajesz jedną ogromną mapę, na której się pojawia dużo różnych zadań, dużo różnych misji, które możesz w różny sposób wykonywać, bo to jest typowe dla Hitmana, że tamte zadanie można wykonywać najróżniejsze metody, no to może nawet ma sens. Jeżeli za te 40 zł dostaniesz na tyle dużo zabawy, żeby móc poświecić na tej mapie trochę czasu i tam jakieś wyzwanie tygodniowe, coś tam. No, wcale nie byłem z tych osób, które kompletnie to chciały miażdżyć z ziemią i krytykować. No i zagrałem w betę. W becie były y, trzy misje, jeśli dobrze pamiętam, albo dwie, czy, czy czekaj, były, było tak. Najpierw była jedna misja, która była często tutorialowa, którą po prostu robiłeś krok po kroku, gra to ja mówię, co masz robić? Później była ta sama misja, którą mogłeś zobaczyć, zrobić po swojemu. No i potem była druga misja. No i e, powiem ci tak, jeżeli ktoś lubi Hitmana i grał w Hitmana i spędził z Hitmanem dużo czasu, to nie ma się czego bać. Absolutnie mhm. przegrałem dwa wieczory w tą betę, w pełni dobrze się bawiąc. Wyczuwamy tak tak takie delikatne, ale mocne. Mocne i delikatne jednocześnie, takie oksymoron. Ale. To znaczy, ale nie, właśnie nie ale, nie ale. To jest tak, że to jest... Hitman. Czyli to jest to, po prostu to jest, gra, gra To jest Hitman. gra i to bardziej jest ten starszym Hitmanem, niż był Absolution, bo Absolution jakieś tam punkty było, coś tam cię oceniało. Nie, to jest to jest, to jest to jest stary, dobry Hitman. Jedno, co mnie dziwi troszeczkę, to, że oni tam robią jakąś fabułę. <grych> bo wydawało mi się, że ze względu na sprzedawanie tej gry w epizodach i na to, że to będzie właśnie wielka mapa, wyzwania, challenge, nie wiadomo co, to tam za bardzo nie będzie fabuła. No ale jednak jakaś fabuła tutaj się pojawia, że tu go szkolą. W ogóle to jest jakiś taki, nie wiem, remake, zafascynowanie, remaster, zafascynowanie, life reboot. is strange, Cholera, jest, że gra w epizodach musi mieć fabułę. Możliwe. Znaczy, wiesz, w ogóle to jest, o czym wcześniej nie wiedziałem, taki taki jakby reboot serii, bo, bo prolog zaczyna się od tego, że Hitman przylatuje do siedziby tej całej agencji i tam go dopiero, wiesz, pytałem kto ty jesteś, jak się nazywam, mów mi 47. Więc tak jakby poznajemy od zera znowu, nic wcześniej mhm. nie było, w sobie poprzedniej absolutnie się tak skończyło, że ciężko byłoby to kontynuować, bo to było trochę absurdalne, no ale natomiast to jest najważniejsze, wszystko to, co jest klasyczne dla Hitmana jest jak najbardziej tutaj zachowane, czyli dziesiątki rodzajów zabicia celu, to co też jest fajne, co bardzo mocno będzie pasowało do tego trybu gry, czyli wyzwania. Normalnie zaczynając misję, masz, wiesz, tam, tam na przykład wiesz, no, pięć. Bo to pytanie jest takie: no nie? nawet jeśli to, są, to jest gra w epizodach, w odcinkach, to, to nie, na pewno będziesz chciał wielokrotnie skończyć. No te, dokładnie, te misje, no właśnie które dokładnie są. Na, to, na to to jest nastawione i w przypadku akurat Hitmana to się sprawdzi. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi grać w gry pod tytułem Gram od A do Z kończy, przechodzę, zapominam, no to nie wiem, czy to się sprawdzi dla niego tak bardzo. No ale ja przy tej bacie mówię: każdą misję przeszedłem na kilka sposobów. Czy to tam na przykład, i wiesz, bo to f, f, f, na tyle fajne jest to, że wyzwania w pewien sposób Cię kierują, co możesz spróbować zrobić. Czyli masz wyzwanie mówiące zrzuć na cel e, tą kajutę ratunkową. No to zaczynasz kombinować, gdzie tu jest kajuta, jak tam się dostać, za kogo się przebrać, jak go zwabić pod tą kajutę w ogóle, o co chodzi. Czy na przykład e, inne wyzwanie, które polegało na tym, że musisz cel e, utopić w, w sedesie. No, no i okazało się, że, że droga do tego utopienia go w Sedasie było trzeba znaleźć na mapie yy, tam, trutkę na szczury, dosypać mu w odpowiednim momencie do drinka, a on pije drinka tylko w pewnym miejscu w, w, przy jednej rozmowie, więc bo to trzeba jeszcze skojarzyć, dosypać mu do drinka tą, tą trutkę na szczury, potem się zaczaić na niego w kiblu, bo w momencie, w którym on zawsze chodzi z ochroniarzami, więc jeżeli próbowałeś wejść na nim do kibla, to cię ochroniarz powstrzymywał, zaczaić się na niego w kiblu, i kiedy on po wybiciu trutki na szczury poszedł zwymiotować do łazienki, to podchodzisz, wychodzisz z szafy dosłownie i, i po prostu wciskasz... Teraz się teraz. zastanawiam, czy opisujesz Hitmana, czy przypadkiem nową Dzień część pracy, Monkey tak? Island. <laughs> to, to, bo to tak. takie absurdalne, wiesz, skojarzenia. No ale już no, Hitman, tam... zawsze był taki trochę absurdalny, że tam, że, no bo na drogę... Nie, no to jest wiesz, fajne, jak bo to Nie, to... no to No ten... bo tak, bo samo zabijanie, nawet Fandelier, jeśli to robisz e, po cichu, e, jeśli, wiesz... Nawet starasz się, nie wiem, zrobić to w jakiś taki elokwentny sposób, no to, to raz czy drugi, jak zagrasz, to, to nie stanowi żadnego wyzwania. A jak masz na przykład właśnie takie... Takie checkpointy, takie, takie punkciki, e, rzeczy, które musisz zrobić podczas takiej misji, to właśnie zaczyna się kombinowanie. I właśnie Myślań, i teraz jeszcze Taki jedno... dodatkowy element, więc to jest, to jest bardzo fajne. Nie fajny wiem, czy jest to coś, co zostanie poprawione, czy, y, czy takie jest założenie, że bardzo ciężko się w tej grze strzela. To znaczy, jeżeli chcesz zastrzelić cały, to nie ma po prostu problemu. Ale w momencie, w którym kilka razy próbowałem wejść w po prostu strzelaninę z, z policjantami, to zawsze ginąłem. I to tak, że udało mi się jednego ustrzelić, góra dwóch, a, a, a atakowałem na przykład czterech i zawsze nie miałem szans. A w poprzednich częściach raczej, jak no chciałeś, to wyjmowałeś kałasza, zabijałeś wszystkich na mapie i wygrywałeś grę. Dlatego Absolution no. było taką grą, można powiedzieć, mainstreamową. Dla wszystkich. Znaczy w Absolution też tak traktować... robić, tylko dostawałeś negatywne punkty za to. No, ty... Tak, tylko, że, no, ale, ale tam ale nie było strówno. Ja pamiętam, że jak już miałem jakiś taki duży problem, to bawiłem się po prostu, w, nie wiem, w Splinter Cell albo coś w tym stylu że ile mogłem kogoś załatwić pociągu, to załatwiałem, a jak się zaczynała strzelanina, to była szlanina. I, I nie zależało mi specjalnie na, na... I to być może wychodzi, jaki ze mnie y, fan Hitmana jest, nie? Że ja, mi nie zależało na tym, żeby po prostu kombinować. Że ja czasami starałem się coś zrobić, bo to, wiesz, jakieś dodatkowe wyzwanie. Ja już nie mówię, że achievementy, bo o nigdy nie, tam nie myślałem. Ale rzadko było tak, że, że naprawdę główkowałem nad czymś, że się zastanawiałem, że kombinowałem. Mnie, mnie bardzo szybko zniechęcają takie elementy, gdzie, gdzie ja czuję, że może gram albo mnie oszukuje, albo na przykład muszę rzeczywiście trafić na odpowiedni moment, żeby coś wykonać w takiej grze właśnie samankowej, która niby powinna być w otwartym świecie i tak dalej. No To jest kombinowanie. Ale z drugiej strony no to jest kwintesencja właśnie czy, takiego Hitmana. I ile to na przykład zajmuje przejście takiej jednej misji. To jest godzinka, 20 minut, 15... Eee, wiesz co? no to wszystko zależy, jak szybko sobie tam... tam w, w ogóle mm, bardzo był jest taki wygodny system autosave'ów Czyli jeżeli gra widzi, że zmierzasz do jakiegoś konkretnego sposobu zabicia celu, to robi to tak jakby checkpointy. Nie wiem, czy to można to oczywiście wyłączyć, czy pewnie jak się da zmienić na wyższy poziom trudności, to tego nie będzie, bo tak, tak zazwyczaj było w Hitmanach. Ale... Mm, Wydaje mi się, że tą pierwszą misję, taką to, totalnie tutorialową, jak potem robiłem po swojemu, to z jakieś pół godzinki mi pierwsze przejście zajęło, a drugą misję, no, jakieś 40 minut, 50 Tylko widzisz, bo, bo to jest ten rzecz, że y, jest całkiem spora mapa i takich nawet, nazwijmy to, y, sposobów, oryginalnych sposobów zabicia cel, czy tam cel, no tak, cel, jest kilka, bo wiadomo, że możesz się gdzieś zaczać i go utościć garotą, albo po prostu go zastrzelić, ale po co, jeżeli możesz doprowadzić do tego, że wystrzelisz go z, z samolotem? Tak, tak, nieszczęśliwy wypadek, coś w stylu Final Destination. Tak, no właśnie, właśnie to, to na niego samolot, czy tam? W, w tej drugiej misji mm, doprowadziłem... Nie, nie, nie traktuję tego za spoiler, bo tam jest tych dróg bardzo dużo i pewnie... Gra, sama gra sugeruje, że to jest całkiem interesujące rozwiązanie, to znaczy, mm, jako inżynier, czy tam mechanik właściwie bardziej niż inżynier, mhm. zmotywowałem, czy znaczy poprosiłem cel, żeby pomógł mi, e, tak jakby zrobić checklistę, e, czy, czy systemy w samolocie, którym on potem ma uciec z tego miejsca, są sprawne, a wcześniej przeprowadziłem sabotaż, który polegał na tym, że e, była odblokowana możliwość katapulty w tym samolocie. Mhm. Więc wyglądało to tak, że on wiesz, wsiadł, usiadł, podpiął się tam wszystkich tych do fotelu, po czym odpalił katapultę i go wystrzelił w kosmos. Bez spadochronu, oczywiście. No, no. Więc, a tych dróg tam do zabicia, w ogóle tam tych, tych wyzwań w tej drugiej misji tam jest 30 jest różnych, różnorakich, bo są zarówno wyzwania takie mini, gdzie na przykład, nie wiem, znajdź minę, czy, czy jakieś takie pierdoły, czy tam, nie wiem, znajdź gazetę. A z drugiej strony są właśnie konkretne sposoby, że pozbawić życia cały w ten czy ten sposób, więc tą... oczywiście to jest beta, więc tam jakieś problemy były. No właśnie, bo to jest beta, ale w tym sensie beta pierwszego epizodu, czy beta po prostu czy znaczy, pokazujemy... W tej becie był trzy, prolog dwie, i pierwsza misja. Taka Aha. poważna nazwijmy to. E, więc ona... Jak, jak, Znaczy nie, to był cały problem. Ale widzisz, ja zastanawiam się, jaki jest sens robienia takiej, takiej bety. Dlaczego? Dlatego, że normalnie robisz betę, w pierwszym przypadku w grach multiplayer, gdzie chcesz sprawdzić, czy serwery wytrzymają. No To jest taka... W drugim przypadku, no nie, no, że nie wiem, no, masz jakąś zamkniętą betę, ale to ona jest naprawdę taka super zamknięta. Eee, w, nie wiem, może dla, dla tych ludzi, którzy złożyli pre czy coś w tym stylu, żeby oni mieli jakby taki, taką wartość dodaną do tego wszystkiego. No bo w takiej grze, która jest dla, dla pojedynczego gracza, to wydaje mi się, że wszystkie bugi, wszystkie rzeczy, to powinni wyłapywać te to, sterzy. To, ta beta była zamknięta. Ona, ona była właśnie dla osób, które złożyły preorder czy tam jakoś klucz dostały innych. Aha, muzywów. czyli opcja druga, dobra. Tak, nr 2. Plus dodatkowo, teoretycznie rzecz biorąc, oni testowali swoje serwery, bo po premierze to ma być, może nie Always Online, ale jeżeli będziesz podłączony do sieci, to tam, wiesz, porównywanie się z znajomymi, challenger y dzienne i tak dalej, to wszystko ma działać. <śmiech> I więc, co jest najzabawniejsze, po zakończeniu bety, dalej możesz ją grać. Tylko po prostu jak ją odpalasz, to jest informacja, że nie udało się połączyć z serwerami Square Enix, ale normalnie beta dalej działa. Po prostu jako, jako offline'owe doświadczenie. Taki gest, taki gest. Taki gest, jaki za pełną mm, cenę robi na przykład Capcom, wydając Seedfightera. Tak. Ale to jest, ale to jest zupełnie jest inna historia. Re, reasumując kompletnie, to, to ja po tej becie jestem spokojny. Z przyjemnością kupię pierwszy epizod, czy to jakkolwiek to się będzie nazywało. Nie będę kupował od razu całej gry z góry, bo bardzo dużo dla mnie i dla mojej oceny zależy od tego, co będzie, jak dużo zawartości i zabawy będzie w tej jednej paczce za tam 40 czy 50 zł. Jeżeli tam hmm. będzie gry na kilka godzin, jestem w 100% kupiony, podpisuję wszystkie dokumenty, uwielbiam ich i tak dalej. Jeżeli tam będzie zabawa na pół godziny, no to trochę słabo. Znaczy nie wierzę, no bo, no bo po samym tym prologu chyba i po tym tym tutorialu to chyba więcej wyciągnęłeś niż pół godziny co? No tak, no nie no, ja w tym beta grałem z, nie wiem, z 6 godzin. No no to panie, panie, już ci się zwróciło 150 zł, które dopiero wydasz, więc, więc nie jest tak Ale źle. wiesz, jak teraz nie kupię, tak, że... to nie będę już grał w te dwie misje tyle czasu, tylko ja po prostu szybko przejdę. No, zrzucisz tam tą pralkę na tego gościa, w drugiego to, tam to, utopisz to w sedesie i na, koniec. Nie wiem, kiedy, kiedy nas słuchacie, ale na teraz rusza beta. Mhm. W tym tygodniu, w sensie y, jutro. Czy <grystanie> piątek, 20 19? -ego. 19. walczyła z, z The Division. No to postaram się, wy, wiesz, wypuścić, bo na pewno, wiesz, ludzie polegałem na, na informacjach <grystanie> takich jak właśnie, <grystanie> kiedy jest beta z więc w takim razie mamy <grystanie> cel wydać odcinek jutro. Ale drogi Piotrze, bo tak zaczęliśmy mówić o tym, co ostatnio gramy, ale tak zapytam cię, czy chciałbyś porozmawiać o tych fantastycznych, dramatycznych wydarzeniach z ostatnich tygodni właściwie związanych z Xboxem One i grą Quantum Break. Pamiętasz, że to jest coś, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć. Absolutnie, to jest, to jest ten moment, kiedy moje zrozumienie dla internetowego hive mindu wysiada. To zrobimy sobie taką sondę, jak ten program właśnie z, z lat 80. Z telewizji polskiej, że ty będziesz na nie, ja będę na tak, albo, w sensie albo odwrotnie, w tym, ty będziesz adwokatem diabła w takim razie. Czyli, bo ty nie czyli... mówisz, że nie rozumiesz, dlaczego jest drama. Tak, kompletnie. Jesteś zły z tego powodu. A ja, ja będę mówił, dlaczego ta drama nie jest. Ja werset. jestem na tak, że to jest jak najbardziej dobry ruch, a, a, a drama jest o to, że to nie jest dobry ruch. No tak, ale ty jesteś adwokatem diabła, bo bronisz Microsoftu. Aha, okay. Złą, ja, niedobrą korporację, która wykorzystuje małe dzieci, żeby im skręcały Xboxy gdzieś tam w, w Chinach no, albo ja, w Meksyku. Ja, jak wszyscy właściwie, jak wszystkie korporacje. Tak, jeżeli ja mówię o Sony, co robi, no nie? Tak? Obderwuje ludzi szczęściem. Z punktu powiedzieć. widzenia kogoś, kto ma PC, -ta, super, kupię sobie Quantum Breaka na PC. Z punktu widzenia kogoś, kto ma Xbox One, super, będę miał grę, którą miałem mieć. Jak ktoś ma PC, -ta, będzie mógł sobie w niego zagrać. No, whatever. Z punktu widzenia kogoś, kto ma PS4, kurde, może powinienem mieć PeCata, w którego zagrano Quantum Breaka, albo może powinienem mieć Xboxa, żeby zagrać na nim w Quantum Breaka. No widzisz, to, to, to ma sens, bo generalnie tak. Trenowaliśmy naszą tą rozmowę wcześniej na pewnym portalu społecznościowym, nie będziemy robić reklamy. Wiadomo, jakim to. Rozmawialiśmy o tym i. i... No, właściwie dla nas, dla Spice, posiadaczy wszystkich, tak. wszystkich konsol, właściwie też e, komputerów, które pozwalają nam grać w te nowe gry, mm, to nie ma znaczenia, na co to wychodzi. No bo to może być ekskluzywna na PlayStation 4, na Xboxa i tak dalej, tylko Microsoftowi powinno bardziej zależeć na tym, aby więcej ludzi miało więcej powodów, żeby zakupić ich to właśnie platformę. Ale bo... może Microsoftowi bardziej zależy, żeby więcej ludzi należało do ich ekosystemu, niezależnie czy będzie to Windows 10, czy będzie to Xbox One. Przecież Microsoft w swojej dalekosiężnej wizji Evil Genius chcieliby mieć tak naprawdę jeden ekosystem, tak jak Apple, jeden ekosystem, który łączy no. wszystkie urządzenia. No. Surface, Lumie, Xboxa i Windowsa 10. Znaczy wiesz, no teoretycznie, I to, nawet to, niby to tak działa. Jest. No, Jul już no to opowiadał przecież o tym, jak streaming z, z, z Xbox'a no na, na, na, na Windows 10 działa. Myk, cudownie. No tylko chodzi o, tylko chodzi o to, że ludzie mają, nie mają powodów, żeby kupować ich sztandarowy produkt, jakim jest Xbox One. Bo e, jeśli masz wystarczającego mocnego PC, to kupujesz tę grę, tam, masz Windows 10 to kupujesz tą, tę grę na, na, na PC i to rozwiązuje ten problem. I teraz tak. Producenci gier. No, patrzą, co się dzieje, Mówią, żeby Microsoft nie, nie, nie, nie chciał, aby ich konsola lepiej się sprzedawała, żeby, żeby były te powody, żeby ludzie kupowali, bo widzisz, to, że oni wydają Quantum Break na, na, na, na pc -ty, to tylko i wyłącznie ma przysporzyć nowych nowych klientów Windowsa 10, czyli po prostu chce, chcą, żeby jak najwięcej ludzi miało pretekst, żeby się przesiąść do, na, na Windowsa 10, żeby, e, żeby oni właśnie, tak mówisz, z tego ich ekosystemu korzystali, Zobacz, bo w tym momencie wszystko, jest dominacja jest totalna. Oni zrobili absolutnie wszystko, co jest możliwe do tej pory z punktu widzenia czysto pecetowego, czy komputerowego, żeby zachęcić ludzi. Zrobili system, który jest stabilny, dobrze działa, przejście na niego z dowolnego innego systemu jest bezproblemowe. Klikasz tak, zaktualizuj do Windowsa 10, nagle pyk, otwierać się muli przez pół godziny, czy godzinę, pyk, nagle masz Nowy komputer, znaczy masz, masz nowy system na komputerze. Nie ma żadnego resetowania dysków, szukania płyt. Nie. Klik, go, gotowe. Tak, tylko nie się a zdecydować. I tak zrobić. to nie przekonało wszystkich do tego, żeby radośnie i bezproblemowo na tą Windows 10 przejść. Więc wymyślili, okej, okay, potrzebujemy więcej argumentów. No to zacznijmy wydawać na Windowsa 10 gry, które ludzi interesują. Teraz mamy Quantum Break, za pół roku będzie Forza, a za rok będzie Forza Horizon 3 na PC Znaczy Przepraszam, na mhm. Windowsa 10. No tylko właśnie jest to że naprawdę ja bym chciał, żeby, żeby Microsoft miała troszeczkę inną strategię, bo oni cały czas mają problem z komunikacją i ze strategią. Największym moim zdaniem, największym błędem, który z którego się już wycofali prawie całkowicie, to było to nastawienie na TV, TV, TV i Kinect. Coś, co po prostu graczy zupełnie nie, nie interesowało, coś, co nie było potrzebne, bo Kinect, o ile na ona na jest... Lepiej działającym urządzeniem wziąć na 360, To jednak mimo wszystko, no to jest martw, martwy gadżet. Kiedy, no znaczy ja wiem Piotr, że ty jesteś wielkim fanem Kinecta, no, więc tam, absolutnie. co się pojawia jakaś, jakaś arcade gra, czy, czy jakiś niszowy to tytuł na, na Kinecta, to jest, tak, już pi, pierwszy sięgasz po niego, ale. Wszystkie wy, które nie są takie... taneczne, a są na Kinecta, zawsze są dla mnie na, na wish liście. No właśnie, i pytanie jest, czy, czy... Czy na przykład korzystasz z tych fantastycznych funkcji głosowych Kinecta, czy Nie, mam korzystasz że z czego korzystam z Kinecta? Z rozpoznawania Robowanie twarzy. Się do konsoli. tak, że ja biorę pada, po czym konsola mówi, cześć Piotr, witaj. Ja mówi, cześć Piotr, o, urosła ci broda. <laughs> Ta tak, dokładnie. Natomiast taki co, trochę jak, tak naprawdę to Kinect mnie sprawdza się, no, hal, to autentycznie 5000. się sprawdza do tego, jak moja córka się bawi konsolą bo mhm. są, jest, jest kilka gier, które po prostu jak je odpalam, to ona jest cała jest Są takie króliki, mhm. tam rabbits, coś tam, które są... Op... Generalnie w skrócie ta gra jest zrobiona w ten sposób, jakbyś oglądał serial animowany o tych królikach i na ten serial są nałożone minigry. Czyli na przykład mhm. pojawia się na górze ekranu gaśnica i w momencie, w którym zobaczysz na ekranie gaśnicę, to musisz się pokazać palcem. I ten, kto zrobi to pierwszy, dostaje punkty. Czy po chwili, mhm. nie wiem, królik y, wbiega po schodach ruchomych pod górę, to wtedy ty masz minigry. Kingierka, która polega na tym, że musisz biec w miejscu i ten, kto najwięcej zrobi kroków, czy tam kinek, to oceniasz na to dostanie najwięcej punktów. Więc dla dzieci super, mega zabawka. No, no tak, no, okej, okay, no, dla dzieci rewelacja. Dla ciebie nie, nie bawiłeś się w żadnej gry z typu sterowanie czołgiem ani nic takiego, więc nieczę na, nawet jest jakaś taka gra na, na, na obecną generację, która to wspiera. Ale problem jest właśnie z tym, że okej, okay, wycofali się z tego, porzucili Kinecta, zrobili, e, przebudowali interfejs, wykorzystali tą moc, która wcześniej była przeznaczona na Kinecta, żeby gry lepiej wyglądały, albo żeby producenci twórcy gier mieli więcej mocy konsoli. Super, świetnie. No i jak? I że mamy, powiedzmy, niby taką ustabilizowaną sytuację, konsola się sprzedaje, jakieś promocje, nowe tytuły, wychodzi Tomb Raider i tak dalej, więc jest fajnie. Wszyscy czekają na Quantum Break'a, no bo to jest taki taki ten... Wszyscy zawsze kupują Forza na, na, na, na, na, na Xbox'a, bo, bo wiedzą, że na innej żadnej platformie się ona nie pojawi. I nagle, jak ty słyszysz, okej, okay, Przecież jeszcze dużo ludzi nie kupiło one, nie? I nagle ty słyszysz, że tak, i Forza będzie, i właściwie wszystkie gry, które będą, będą na, na Windowsa 10, to ty już, nawet jak miałeś w planach kupowanie Xboxa One, to jego nie kupujesz, bo No ale jest właśnie, poczekaj, poczekaj, część... poczeka, poczeka, poczeka, poczeka, moment. Czy twoim zdaniem e, komputer do gier, nie, jakiś PC, tylko komputer do gier równa I się... I Steambox. Xbox One? W sensie, czy to są sprzęty, które stoją dokładnie na tym samym poziomie i możesz się bezproblemowo stawiać i porównywać? Znaczy Od jakiegoś czasu od jakiegoś czasu jest tak, że właściwie można być ustawionym już praktycznie kompletnie, poza pewnymi wyjątkami, mając jedną z konsol i dobrego PC do grania. Tylko pytanie, I właściwie to wszystkie nowe... Dobry PC do grania ile kosztuje? A ile kosztuje Xbox One? Więc jeżeli ktoś chce kupić sobie maszynkę do grania, załóżmy, ma komputer, na którym pracuje, nie wiem, przegląda internet i tak dalej, ale chce mieć coś, na czym może pograć to staje przed wyborem. Albo kupić konsolę za 1000 i kocha Quantum Breaka. Quantum Breaks musi, kocha gry Remedy musi zagrać w Quantum Breaka. To albo kupić sobie Xboxa One za 1200 zł, albo kupić sobie gamingowego peceta no za 3000 zł. ale kupujesz zł. gamingowego peceta, to, to, to, to nie jest tylko tyle, że masz, wiesz, Quantum Breaka czy Force będziesz miał, nie? ale to masz ale... 4K, no, tylko, 60 że jeżeli, fps -ów. Jeżeli zależy tobie na 4K, 60 FPS-ów, ekskluzywach, setkach indików i nie tylko, które wychodzą na pc na Xcomie, to i tak nie kupisz sobie Xbox One, bo będziesz chciał mieć gamingowego pc a Kupisz sobie gamingowego pc i bo, bo, bo jest dużo różnych No powoliń. tak, ale wyobraź sobie, wyobraź sobie strony, Patrzę, że, że zabieram ci PlayStation 4, a ty przecież chcesz zagrać w Uncharted. I co robisz? No przecież byś mnie obdarł ze skóry, bo ci zabrałem PlayStation 4. Bo nie, nie masz innej możliwości... Tak, no. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś miałby e, gamingowego PC PC-a, -ta, takiego górna półka, wiesz, Alienware za 10 tysięcy, to potrzebowałby jakiegoś jeszcze, e, jeszcze jakiegoś, jeszcze jakiejś motywacji do kupna konsoli, oprócz tych kilku ekskluzji. Oczywiście tą motywacją może być na przykład to, że wydatek dla niego 1000 czy 1200 zł złotych nie jest problemem na swoje hobby. Są, jak mhm. mówił Zaratul, są droższe hobby, jak na przykład drogie samochody. Nie? Natomiast jeżeli masz Albo pc na który możesz wina, grać, nie? tych gier wychodzi tyle, że tak naprawdę potrzebujesz czegoś, oczywiście ekskluzywym mogą być tym najważniejszym argumentem. Ale wydaje mi się, że nikt teraz nie kupiłby by konsoli tylko dla ekskluzywów. Ludzie się przesiadają z poprzedniej generacji. Ludzie, niektórzy się przesiadają na pc Kup, Zamiast No tak, zamiast ale kupy, widzisz, pęk, jeśli ludzie na płacenie. przykład, no tak, ale jeśli na przykład możesz kupić jedną konsolę, jedną konsolę, to teraz wybór pada między tymi grami, a nie sprzętem dokładnie, no chyba, że jesteś bojem, ale pada mnie ty, ty, między tymi grami, które ty chcesz zagrać. Ja wiem, że na przykład ludzie się byli na przykład e, za 360 w poprzedniej generacji, a przerzucili się na PlayStation 4. A trochę nie jest też Dlatego... tak, że oprócz gier, w które chcesz zagrać, pada wybór na to, kto, ilu więcej twoich znajomych ma, którą konsolę, z którym będzie. Zobacz, że teraz konsolę to no tak, ale to właśnie ilość znajomych na... posiadających dany sprzęt wynika właśnie z tego, która konsola jest bardziej popularna i ta popularność wynika z, z kilku elementów, no nie? To to jest przede wszystkim ta moc konsoli, która, dla wielu, wielu ma, dla, która ma znaczenie dla wielu, to, jest, to są te ekskluzywy i tak dalej. I nagle się pojawia wiesz, kwestia tego, okej, okay, chcę zagrać w Now Sky, na, na jaką to platformę wychodzi? Na PC ta, ok, ale na jaką konsolę? Na przykład chciałbym polatać ze znajomymi statkiem w kosmosie, no nie? Na jakiej konsoli będę mógł to zrobić? I wychodzi konkretna, konkretny sprzęt, nie? I tu jest właśnie ten pies pogrzebany. Czy mi się wydaje, że na konsolach jest na tą chwilę tak mało ekskluzywów, że one same nie są argumentem wystarczającym za zakupem konsoli? Z drugiej strony kupienie sobie gamingowego peceta jest na tyle droższe niż kupno sobie konsoli, że też musisz mieć inne argumenty, które cię do tego bardziej przekonują. No bo jednak dla mnie nie da się, nie da się powiedzieć, że chcę mieć sprzęt do grania, to wybieram pomiędzy Xboxem One a gamingowym pc -tem. Mhm. Znaczy to jest największy problem. Prawda jest bada... taka, że jesteś e... w stanie kupić wszystkie konsole, które są. No, może przesadzam. Ja nie, tak. wiesz, ja nie, ja nie siedzę w cenach procesorów, nieprocesorów i tak dalej, ale wydaje mi się, że złożenie takiej mocnej maszyny, która na tą chwilę pociągnie tobie wszystko na ultra, no to jednak jest kilka tysięcy złotych, nie, 2,5. Oczywiście jest też no kasę, ta, no powiedzmy, że Cena nie... przynajmniej dwóch konsol. No, niech, no, no niech tak o, to, dokładnie to chciałem powiedzieć: że kupno Xboxa One i PlayStation 4 to jest to samo, co kupno gamingowego mhm. PC, który jest high-endowy. No tak, tylko tak jak mówię, nie, że, że na dłuższą metę, bo to jest nasz argument związany z cenami gier, generalnie gry na PC-cie kosztują coraz więcej, ale jednak produkcje na konsole są kosztowniejsze. Ale znasz I ten to jest, kontrargument na ten argument. No i to jest argument, wiesz, który... który przecież znaczy, te konsolowe gry można sprzedać. A i to jest a to jest tak, no tutaj nie mam, nie mam nic do... do, do, do, do a do przecież problemu. na PC-cie są to renty i jest family sharing i w ogóle, więc... Znaczy, to jest family dyskusja... sharing... Ja tutaj ja, ja będę obrońcą family sharing, chociaż mam tylko jednego brata, z którym <gry> szeruję y, niektóre gry. Znaczy niektóre, w sensie, że tam kilka się zdarzyło, nie? Mamy dużą bibliotekę. Family sharing, moim zdaniem, jest taka czymś, co, co w jakim stopniu uzasadnia, no nie? Okej, okay. przechodzimy... Do tego, do tego, cyfrowego świata, no nie. Nie pożyczamy wszystkim, tak jak to właśnie się dzieje przez torenty, no nie, bo mamy takie dobre serce, tylko pożyczamy tej osoby, której normalnie byśmy fizyczną kopię udostępnili. I to, I to działa, no, Famine jest też super, rifle, nie? fundy na Steamie też są, są tak, big deal. Tak. tak naprawdę Origin Access też moim zdaniem to jest, to jest mocno... No rzecz. Czyli rozumiem, Piotrze, że jesteś wielkim, tutaj mówisz, że grasz na PC-cie więcej co ostatnio, że te, czy jesteś jednym wielkim orędownikiem jednak tego, że może jednak warto było zamiast tych co? dwóch konsol kupić pc Pecepa? To zależy. Ja, jeżeli, być, ja jestem w tej sytuacji, że mam już te dwie, nawet trzy konsole i laptopa, na którym mogę raz na jakiś czas pograć, więc tutaj ciężko z mojej perspektywy oceniać, natomiast... Eee, to wszystko zależy od tego, bo jednak nie da się dzisiaj kupując, oczywiście Znowu gdybamy sobie, ile czasu ta generacja potrwa. Ale patrząc na poprzednią generację, która tak. trwała 8 lat jedynie, to jeżeli dzisiaj byś kupił hajendowego PCA. To powiedzieć Właśnie jeszcze To jeżeli dzisiaj kupiłbyś PC-a, to w momencie, w którym na konsolach dalej będziesz na luzie grał w nowe gry, które będą wychodziły, to na tym pc będziesz już musiał zacząć obniżać detale, coś tam zmieniać. Więc, no. Też tak jest, prawda? Wydajesz, wydajesz 1200 zł na sprzęt, na którym jesteś w stanie grać bezpiecznie przez 5 lat. Oczywiście, mm -hmm. gry są droższe i w ogóle, no ale to są argumenty, które, które można rzucać no w nieskończoność. Nie, no to jest, tak, to jest, Z drugiej to strony kupując tak peceta za, za dwa razy tyle, no to nie jest. No, myślę, że tak. kupując peceta za nie wiem, za 2,5 tysiąca, to nie masz zapewnionego, spokojnego grania przez 5 lat. Czy znaczy ja to w takim razie wrócę do, do tego, co, co Microsoft robi, jeśli chodzi o właśnie ten, ten ich marketing, te decyzje. Bo może ty, tu jest gdzieś ten pies pogrzebany, bo oni podejmują dobre decyzje, tylko później ich jakby wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Na przykład ja jestem wielkim wielkim fanem wstecznej kompatybilności, dlatego, że to powoduje, że chowasz do, do szafy starą konsolę, bo nie każdy ma jakoś niewiadomą półkę, bo są tacy, wiesz, fani yy, konsol, którzy mają takie półki, że po prostu mają 20 konsol. Nie wiem, jak oni po prostu taką półkę zrobić, może sami, bo w IK nawet takiej nie znajdziesz, ale mają po prostu takie, to jest takie możliwości. To jest tak. ja, mam, ja mam półkę pod telewizor, która pozwala mi na, na komfortowe trzymanie dwóch konsol i po bokach mam, wiesz, takie takie wieżyczki całe z, z, z tego, z, z pudełek, prawda, z grami, nie? No, jeśli chciałbym kolejną konsolę zamontować, to musiałbym sobie, powiedzmy, tą moją kolekcję tych, tych pudełeczek gdzieś przenieść. I teraz znaczy jest tak. Jeszcze, w pewnym momencie pojawia się problem z ilością portów HDMI w telewizorze. Ja mam no właśnie. Nie, ja no. Tak, u mnie na półce z telewizorem stoi Xbox One, PlayStation 4 i Wii U, a pod półką, w sensie w takim obniżeniu, stoi PS3 i cyfrowy dekoder. No i teraz tak. Portów w telewizorze mam cztery. Urządzeń, które mógłbym podpiąć 5. Więc cyfrowy dekoder jest podpięty do... Xbox One i korzystam z TVTV TV One Guide, jak najbardziej, mhm. co oszczędza mi miejsce w telewizorze HDMI, a ps walczy o port z Wii U. Znaczy, na, na stałe jest podpięte Wii U, chyba, że chcę odpalić ps co się zdarza, rzadko, bo rzadko ale się zdarza. Ostatnio w Krasza Bandicoota grę na PS3, Wło. a propos wstecznej kompatybilności. To wtedy podłączam kabelkiem. A mhm. w momencie, w którym jeszcze laptopa sobie pociągnąłem kabel, żeby go móc podłączyć, to już w ogóle się zaczyna robić śmiesznie. No właśnie, ale widzisz, bo chodzi mi o to, że ta wsteczna kompatybilność, jak ona się pojawiła jako news, tylko że oni muszą to dopracować, no bo to będzie troszeczkę na innej zasadzie, że to będzie bardziej emulowane niż ten. Okej, okay, spoko. Ale okazuje się, że oni wrzucają gierki, które wcale nie muszą być w wystarczającej kompatibilności, bo one mogą wyjść jeszcze raz. bo To są jakieś małe arkadowe rzeczy, to wiesz, no nie, nie wymaga architektury Xboxa 360, to, to można byłoby przepisać, i oni właściwie tak pewne rzeczy przepisują nie? Na, na na one, ale naprawdę, nie wiem co się, chyba w ostat... miesiąc temu się chyba tylko wieź pojawił w wystarczającej i o Nie, co, przesadzasz gier, to Plus kilka arkadów tylko mi się wydaje, że to nie jest tak, że to są tytuły, które wow, coś tam, nie wiem. Nie, nie ja, ja wiesz, Poza... ja śledzę, bo ja mam ja mam taki, wiesz, backward compatibility watch włączony i, i ja po prostu cały czas jestem ciekawy, co się wydarzy i na przykład y, y, y, czyli znaczy ja wiedziałem, ja byłem sceptyczny, chociaż gdzieś tam tliła się we mnie nadzieja, że to Red Dead Redemption się pojawi niedługo we wstecznej kompatybilności. Ja wiedziałem, że to jest raczej jakiś bug, że oni coś tam kombinują, że to nie jest kwestia tego, że oni chcą wprowadzić Red Dead Redemption do oferty w, nie wiem, w ciągu kilku tygodni. To była taka, takie płonne nadzieje na no nie wszystkich, że, że, tak się wydarzy. Ale widzisz, no właśnie to jest to, że oni po prostu mają bibliotekę, tylko przez właśnie jakieś umowy licencyjne, jakieś inne rzeczy. Nie mogą z tej biblioteki skorzystać, nie mogą je po prostu udostępnić. A na 360 jak była wsteczna kompatybilność, to właściwie wszystko, co miałeś, to ci działało. To była zupełnie inna, inna historia. Po prostu wkładałeś płytkę, no, ewentualnie mogło się coś chcieć dociągnąć. I voilà, no nie? Ale to był jakiś taki mały pliczek. Tutaj mamy ten problem, że gra musi się cała ściągnąć, że jest jakieś licencje itd. i tak dalej. okazuje się, że ta wsteczna kompatybilność, na którą, no wiele osób liczyło, to był taki nieodpamiętny, że po prostu wiesz, ludzie szaleli, wiesz, tam dziennikarze w, w pierwszym rzędzie klaskali, tańczyli, no nie? Po prostu wszyscy się cieszyli. I okazuje się, że co? Że ta wsteczna kompatybilność owszem jest, ale no tak. Jest do tego, żeby na przykład, y, urozmaicać priordery. Że jak się pojawi Dark Souls 3 niedługo, to jak sobie zrobisz priordera, to znajesz Dark Souls jedynkę. No super, no Dark Souls jest świetną grą, no nie, ale no, okej. Okay. Games with god Wsteczna kompatybilność jest po to, żeby te gry, które dostajesz na Xbox 360 też chodziły na one. No okej, okay. no, no super. No, ale gdzie, gdzie jest ta biblioteka, ta wspaniała biblioteka tytułów, która by spowodowała, że nawet osoby, które wcześniej nie miały Xboxa 360, na przykład były przez całą generację na przykład na Playstation 3 i chciały zagrać jakieś jak wyjątkowe ja. gry. Dokładnie. I chciałbyś na przykład zagrać w, w jakiś tytuły, no, które wyszły. Do, o, właśnie, ona na Weka. Tylko, że ona na chyba wyszedł na, na PC. Nie? No wyszedł, ale na, na PC też do niego nie grałem. No właśnie, no to widzisz, no w słyszycie ta polityka Microsoftu i Remedy. No nie, ale to jest właśnie to, że po prostu mają fantastyczne pomysły, przedstawiają je, ale później gdzieś yy, gdzieś na tej drodze realizacji okazuje się, że to nie do końca tak działa, to nie tak, wiesz, no już... I teraz się okazuje, że wiesz, że wszyscy czekają na tą grę Quantum Break i chcą w nią zagrać, i oni nagle wyskakują z argumentem, że teraz na przykład będziesz mógł sobie pograć w domu, na przykład na Xboxie one, a później jak pójdziesz do pracy i ci się w pracy nudzi, to możesz sobie zagrać, wiesz, dokończyć wiesz, tam grę w tym. Wiesz, Co mi, się, mi się wydaje, że to jest tak, z punktu widzenia Microsoftu, oczywiście wcielam się w nich. nikt inny Tak, że chcemy mieć użytkowników, którzy korzystają z naszych systemów, albo z Windowsa 10, albo z Xbox One. Jeżeli ktoś ma peceta gamingowego, to czy kupi sobie Xbox One tylko i wyłącznie po to, żeby zagrać na nim w Quantum Break? Może, może nie. Przejdzie na Windows 10, żeby zagrać na nim w Quantum Break? Jest duża szansa. Więc wydawanie gry i tu i tu raczej nie zabija sprzedaży Xboxów. Xboxu. No, Microsoft się strasznie zmienił przez, przez te ostatnie lata. I e, mi się wydaje, że jakiś taki nacisk na to, żeby, żeby promować Windows 10 też jako platformę do, do, do gier, gdzieś szedł z góry. No bo chcą, żeby po prostu ludzie się przerzucali na, przenosili na, na Windows 10, bo, bo widzą, że mimo, że rozdają właściwie e, Windowsa 10 za darmo, bo każdy, kto, kto ma w miarę nowy sprzęt, niektóry zakupienia z Windowsem 8 i nawet niektórzy z posiadaczy Windowsa 7, mają możliwość, po prostu, update'owania systemu, tak jak to wspomniałeś na początku, łatwo, szybko i przyjemnie, ściąga się tam, nie wiem, 3 giga update i, i się instaluje system nowy i masz. Tylko ludzie tego nie chcą robić, bo po pierwsze, lepsze jest wrogiem dobrego, dwa, że tam jakieś się pojawią informacje, że, że w Microsoft się inwigiluje z dziesiątką, że tam są jakieś nie wiadomo, dziwne, jakieś dziwne rzeczy i ludzie na przykład nie chcą tego, się boją, nie wiem. I, i tak naprawdę, wiesz, wydaje mi się, że oni jak najwięcej próbują generować powodów, dla których ludzie mają instalować Windows Windowsa 10. Nie może gdzieś stwierdzili, że mamy za mało graczy, że mamy za mało ludzi, którzy kupują te fantastyczne drogie sprzęty i oni wszyscy siedzą nadal na Windows 7 albo na Windows 8, nie wiem. A może oni są niczym główny antagonista bohatera z e, Kingsmanów. Kings nie, yes, z Kingsmanów. Aha. Wiesz, wszyscy będą mieli Windows 10 i o. Nie będę spojrzał, może ktoś nie ogląda, to jest jakiś spoka film. Mhm, no nic, no to jest. Ogląda, temat, to to o co mi chodzi. To jest temat rzeka. No, ja myślę, że, że przedstawiliśmy nasze, nasze racje. Ja mówię tak, ja nie jestem przeciwnikiem wydawania Quantum Break na, na, na PC. -tach. Cieszę się, że ono wyjdzie tak bo... To... Ale z drugiej strony, chciałbyś, żeby jak na konsolach było jak najwięcej ekskluzywów. Żeby Microsoft po prostu rozwinął tą swoją politykę, żeby inwestował w te first party tych deweloperów, którzy będą tworzyć gry tylko na ich na, sprzęt na I, i zaczął generować powody, dla, dla, dla których warto jest posiadać Xboxa One, a nie oddawać pola Sony, które właściwie nic nie robi, bo ich konsola się sprzedaje fenomenalnie oni naprawdę mogą tylko siedzieć i tylko liczyć kasę bo, i, i się cieszyć z tych słupków, które pokazują, że na przykład PlayStation 4 sprzedało się dwa razy więcej niż Xboxów One. Pamięć tak, dzięki Bogu, że tak jest, bo gdyby tak nie było, to by nie było PlayStation 5. A im dłużej będzie trwała konkurencja między, między kilkoma sprzętami na rynku, tym lepiej. No właśnie. no, no Tylko, że jak okaże się, że na przykład, nie wiem, y, oni gdzieś y, poddadzą się i powiedzą, że no w sumie rzeczywiście no nie sprzedajemy naszą konsolę, mówią one, y, w szybszym tempie nie sprzedawaliśmy 360 w tym samym analogicznym okresie, ale mimo wszystko przegrywamy, to możemy rzeczywiście coś, no w sumie robią, nie, ale może sobie to uświadomią, ale pójdą w innym kierunku. Zamiast się zmotywować do tego, żeby coś zrobić nowego, coś wziąć się do roboty, to dojdą do hmm. Może jednak, jednak te konsole, to nie jest dobry pomysł. Zróbmy jednak tego Windowsa 10 i w tą platformą dla graczy i właściwie zamiast robić nową konsolę zróbmy, nie wiem, jakiegoś takiego Steamboxa, na którym będzie zainstalowany Windows 10 z naszą tam jakąś ułatką, z aplikacją, która się będzie nazywała Xbox, bo przecież taka jest aplikacja i to wszystko, że oni po prostu zrezygnują, że okej, okay, dojdą do wniosku, że następnej generacji, że Xboxa 2 czy 720 nie będzie, tylko po prostu przyjdzie, yy, nie wiem, nowy Windows z, z jakąś taką nakładką dla graczy i, i właściwie t, na tym się to skończy. Nie bierzesz, nie bierzesz pod uwagę jeszcze jednej rzeczy, że wydaje mi się, że każdy wydawca, czy tam wiem, twórca programowania yy, chce mieć graczy u siebie, w, w sensie, że EA ma Origina. Przecież można powiedzieć, po co im ten Origin, równie dobrze mogliby gry normalnie wydawać na Steamie. Nie, oni chcą mieć Origina, gdzie wydają swoje gry. Ubisoft ma Ushop, czy tam jakkolwiek to się nazywa, Uplay, o gdzie również swoje gry sprzedają tam, nie bezpośrednio na Steamie. Microsoft ma Windows Store, gdzie możesz kupić yy, apki. Znasz <śmiech> kogoś, kto ma to zainstalowane? No niedługo <śmiech> będzie musiał. Myślisz? Bo inaczej, no a jak, jak twoim zdaniem tego Quantum Breaka dostaniesz? No ale no właśnie to jest pytanie, Przez czy, czy yy, przekonacie kolejny... ten Win... Quantum Break, czy przekona do tego, znaczy, żebyś No Znaczy ja nawet sobie. nie będę próbował go odpalić, bo mój poza i tak by go nie pociągnął, natomiast więc dla mnie to w ogóle nie, ale... ale widzisz, może Microsoft na przykład w, wymyślił sobie, że ludzie, którzy y, będą musieli przyzwyczaić się do Windows Store po to, żeby zagrać w tego Quantum Break'a, może na przykład właśnie logowanie do Quantum Break'a będzie, nie, że klikasz sobie link na pulpicie, tylko musisz zalogować się do Windows Store, nie, może apka do tego będzie, cholera wie. Mhm. i będą, i liczą gdzieś z tyłu głowy, że dzięki temu y, pojawiająca się w Windows Store oprogramowanie, czy w ogóle ten sklep tak się nazywa, dokładnie Windows, bo ja tak mówię, ale w sumie nawet nie wiem, czy to... to co ono się może nazywać, nazywa. wiesz, czy żabka, Shop żabka albo, albo biedronka. Microsoft Biedronka, w, albo coś nie Na, na pulpicie, znaczy na pulpicie, no, w, w pasku Start widzę, że jest sklep. jako taki. Nie, bo się po prostu no, chyba Store nazywa. Po, no, prostu, store. Store, albo po prostu Store. Jak kiedyś mieli tam Marketplace i tak dalej, to po prostu to rynek, jest store. to tak jest Store. nie? E, wiesz, generalnie Microsoft robi dużo różnych ciekawych ruchów, które cholera wie co przyniosą, no bo to, ile pieniędzy wydaje na Minecrafta i tak naprawdę pytanie, co im to dało do tej pory, czy, czy te zabawki i cała reszta to spłaci, no. no widzisz, mi się wydaje, że to jest z Minecraftem to taki trochę ruch, jak, jak e, Disney e, zrobił z, ze Star Warsem. Żyjemy teraz w absurdalnych trochę czasach, bo z jednej strony mówi się o tym, że znaczy, ja mam wrażenie, że żyjemy w czasach nadprodukcji gier wideo, bo jak się przegląda to tygodniowe listy premier, to na na, na Steam czy na PC-ta wychodzą dziesiątki gier, co tydzień. Autentycznie, to, to, to, to nie idzie w kilka sztuk, czy kilkanaście, tylko to czasami idzie w dziesiątki no i teraz pytanie, kto ma czas, żeby w ogóle się tym zajmować, skoro jest tak dużo gier produkowanych, to wyławianie z tego paru, oczywiście to są indyki w głównej mierze i to jeszcze często, gęsto jakieś totalne maluszki. No ale ale dużych gier też jest, też jest sporo. Ale dużych gier też jest odgroma. Czy tam małych gier, które tak naprawdę są duże, czy to patrząc po budżetach, i tak jak do Witness, nie? Generalnie żyjemy teraz w bardzo interesujących czasach dla gier wideo. Wszystko się miesza, wszystko mhm. szaleje. Rynek każualowy rozwija się przepotwornie. Rozmawialiśmy o no. tym przed podcastem, że gra od Kim Kardashian zarobiła w pół roku 100 milionów dolarów. Zarobiła, tak? Czyli generalnie... Yy, ja nie wiem, jak tam Bethesda sprzedawała Fallouta 4 i podawała, to tam chyba było podobne kwoty. Tak? No, no, a różnica kosztów. Kim nie? Kardashian, i to pewnie jakiś taki wirtualny swój wizerunek tylko udostępniła, bo to jakiś taki narysować on tylko trzeba było. I, i wiesz, i, i zarobiła kupę kasy, bo to przyciągnęło ludzi do tego. Z drugiej strony mamy takiego człowieka jak Jonathan Blow, który siedzi, wiesz, mając życie zostawia, 6 lat, nic, tylko po prostu tworzy grę, którą zawsze chciał stworzyć. I, I wiesz, i ona się sprzedaje gdzieś tam w miarę dobrze, ale jakie to są liczby tak naprawdę? Że to są liczby, które gdzieś tam w dłuższej perspektywie, no nie, będą mu pozwoliły yy, powiedzieć, że okej, okay, zwróciło mi się jeszcze na tym, zarobiłem. Ale, na ale, razie ale z jest... drugiej strony, jak, jak się na tym zastanowisz, to... Yy teoretycznie rzecz biorąc, można traktować The Witness jako grę indie, no bo jest to gra, która jest wydana na To jest triple I, triple I, triple Naucz się Piotrze teraz tego nowego. typu dobre. Ale wiesz, ona miała 6 milionów budżetu. 6 milionów dolarów budżetu. Ja nie wiem, to wygląda na to, że przecież... Jeśli on miał... właśnie, 6 milionów. Co tam mogło kosztować te 6 milionów? A ty robi w domu, czy w biurze, w jakimś inkubatorze, czy nie? Czy nie, nie. Jeżeli się z... z jednej strony ta kwota jest bardzo duża, jak na grę Indii, ale jeżeli się nad tym zastanowisz przez chwilkę, 6 lat, od 8 do 15 osób w teamie, y, czyli zakładając średnio, nie wiem, 12 osób, przez 6 lat same no, pensje wcale tak dużo sposób. nie wychodzi. A jak do tego doliczysz koszty oprogramowania, które było trzeba zakupić jako inwestycje, koszty biura, utrzymanie itd., itd., i itd., itd. Zrobisz, no to tak to na naprawdę Island. okazuje się, że... Yy, że te 6 milionów to wcale nie jest tak potwornie dużo, tylko po prostu to znaczy, wiesz, jak patrzysz na to budżet gry indie, 6 baniek o mój Boże a jak się zaczniesz zastanawiać nad tym skąd te 6 baniek się wzięło, to się że to wcale nie jest tak dużo, to z drugiej strony jest chore i przerażające i dziwaczne strasznie, tak. że, że wiesz, że, że, że, że gry wideo są tak gigantyczną gigantyczną branżą Taki, hmm. The Witness, w latach 80-tych 80 jedna osoba robiła 50 e, latach 80 10 wiem. lat temu Braid był zrobiony przez niego samego przez dwa lata po pracy wieczorami a odniósł dosyć duży sukces teraz jego nowa gra kosztuje 6 baniek robione przez 12-15 osób przez 6 lat znaczy, nie, bo to, jest, bo to jest taka kwota. Czy The Witness, który byłby czasach... graficznie pixelartowy, by sprzedał się tak dobrze, albo odniósł tak duży sukces? Szczerze wątpię. Gier pixelartowych wychodzi teraz pseudo mm -hmm. bo to z artem nie jest Pytanie wspólnego. jest na przykład, ile, ile, ile Fish Phil Fish zarobił na fezie, bo to była taka gra, która była też powstawała wiesz, w wielkim trudzie. W potach, I teraz pytanie, właśnie, czy on, czy on finansowo jest usatysfakcjonowany? Bo wydaje mi się, że chyba tak. Znaczy, on całkowicie się odsunął od tego. On teraz zajął się miksowaniem muzyki, zdaje się, z jakimś DJ-em w klubach i tak dalej, wiesz, robić po prostu to, co go w danym momencie pasjonuje, i od, całkowicie odłączył się w, od tego, tego, wiesz, tą wtyczkę związaną z grami wideo, odłączył. Wiesz, jak jesteśmy przy tych budżetach i tak dalej, to przypomnę ci o od drugich, których zbiórka, yy, tam bazała kwota, chyba była 3 miliony, a tak naprawdę miała to być tylko część całego budżetu. Tak bo i tak od zewnętrznego źródła potrzebowali pieniędzy i jeszcze sami inwestowali w to, więc no... Nie no bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę nie zrobisz gry no, czy zrobisz, są ludzie, którzy za, robią za 6 grosup, milionów tak? z, w, pracują w zespole w biurze, gdzie, gdzie koszt biura kosztuje tak jak mówisz, ten sprzęt, to oprogramowanie to nie jest tak, że e, tak jak Meat Boya robiło dwóch gości czy Jonathan Blow czy, robił Braid'a sam takie gry dalej powstają Undertale tak, czy tak. Pony Island i to są gry, które czasami w ogóle wow, szoknie, tylko mych my polega na tym że na jedno Pony Island, które odniosło sukces, jest 325 podobnych gier, o których nikt nie słyszał Plus druga strona, gdybyśmy mieli grać w same Undertale i Pony, Island, to byśmy no, wcale nie byli szczęśliwi. My chcemy właśnie. gier, a my chcemy nowego asesyna, który rozwala nam mózgi tym, jak wygląda odzorując jakieś miasto. Chcemy w The Division te drzwi domykać. Nie? My, my gracze tak. tak naprawdę jesteśmy takimi o, to, rozpuszczonymi dzieciakami, którzy z jednej strony, z... tak, w gry najważniejsza wartość intelektualna, to żeby mnie poruszyła, a z drugiej strony chcesz raz na jakiś czas czy nawet często dostać ten tytuł, który po prostu wypala gałki tak. oczne. Jak cię tam przyjaciele pytają, czy w grupie przyjaciół opowiadasz, na jakim filmie byłeś, to mówisz, że byłeś na jakimś albańskim e, filmie drogi, ale to jak naprawdę wiem, wiesz, masz przed sobą tak powiedzieć, co chciałeś obejrzeć, to mówisz Deadpool, no nie, albo, nie wiem, nowy, nowego Kapitana Amerykę chcesz obejrzeć. Bo, bo to wiesz, są filmy, które... To, to jest które dobre, oglądasz... fajnie zagrać w Life is Strange, który cię poruszy, czy coś, ale też fajnie jest zagrać w jakiegoś blockbuster'a, który ma wielki budżet i wygląda przepięknie. Oczywiście. Ja na przykład w ogóle nie rozumiem, w ogóle tych psów wieszanych na Assassin's Creeda, nie dlatego, że to jest jakaś seria, która się stoczyła lub się nie stoczyła, nie, bo, bo fakt jest, że Assassin's Creed przechodził pewne zmiany i nie wszystkie zmiany były dobre, ale, ale wiesz, takie cieszenie się, że zarąbiście, to w ogóle już dawno powinni zrezygnować, w ogóle zakopać trzy metry pod ziemią Assassin's Creed'a. W ogóle nie powinni go wydać. Nie, nie, nie, nie. No, A warzeki był jeden z powodów: znaczy, ja mówię o noce na, na, na blogu Ubisoftu. Że w tym roku dostajemy Assassin's Creed The Movie, który jest serią, a nad grą chcemy się tylko nie znaleźć. Ciekaw jestem, czy... czy wyjdą Przepraszam, drugie, to... Assassin's Creed The Movie jest kanoniczny. Michael Fassbender gra postać, która zawsze była gdzieś tam w tle no, wszystkich wiadomo. części. Absolutnie. On tak naprawdę jest tym odciętym palcem asesynów. Ciekaw jestem, czy ta Watchdog. No bo plota, która mówiła o tym, że nie będzie Asasyna, była połączona z plotą, że Watchdogsy drugie będą w tym roku. Ciekaw no czy, czy, czy to ma, się potwierdzi. Nie, już się przy. No ty... wiesz co, ja liczyłem na to, że Watch Dogs w ogóle, nie wiem, ja w ogóle gdzieś w ataku takiej gorączki czy szoku to myślałem, że, nie, wiesz, wychodzi dzisiaj The Vision, a za dwa tygodnie wychodzi Watch Dogs, nie wiem, co się tak... Nie, za dwa tak... tygodnie wychodzi Primal. No właśnie, ale, ale nie to za było tygodnie, taki tylko tam tuż Tak, za... ale miałem taki moment, wiesz, właśnie jakieś, jakieś fantazmy, nie wiadomo czego. I wiesz, co, tak, i wiesz, co jest grane. I niedawno chyba dzisiaj doczytałem, że to chyba będzie marzec 2017. Dogs, ja się nie zdziwię, no bo co, lubi na tą chwilę nie ma nic na jesień. A przecież zawsze Assassin miał miejsce na jesień. Assassin's Creed, ja y y tak. Russia. Teraz będzie y The Division, potem chyba w kwietniu jest Primal, potem z kwietnia to właściwie już jest blisko do y E3, a na E3 dowiemy się, boom, Watch Dogs, drugie, boom, premiera na jesień. No, I wiesz, zobaczymy. szczęki zobaczymy. w dół, Bo jednak, y co, to też zahaczyliśmy o to przez sekundę, nie pamiętam, czy jeszcze przed nagraniem słuszna, że zbyt długie podtrzymywania niech żałują się... ci, którzy nie słuchają przed nagraniem <śmiech> zbyt długie podtrzymywania się, się nie, nie powodzi, czego przykładem jest Hello Games z No Man's Sky'em no bo mhm. Bethesda przecież Fallout 4 wygrała bardzo mocno tym, że wiecie co, będzie Fallout 4, a wiecie kiedy? Za pół roku, boom, no tak. drop the mic. Więc jak jubinetrzy na 3 powie, że tak, Watch drugie oczywiście, za pół roku, to też będzie, będzie szałpał. Nie, nie, gdzieś przeczytałem z tym właśnie, że, że, że, że to marzec ma być 2017, że to nie na pewno 2017. To nie nie, jeszcze nie przy Primaru, przecież. Ale Mówię... nie, to 2017. A, 17, 7, że 17, że 17, nie, nie, no to marzec, ha, to już był w ogóle... Ja już, wiesz, kupuję bilety do wirtualnego Chicago. Bo ja, <grym> ja wiesz, Watch jaki był, jaki nie był, to jednak... Ja był... bardzo lubię tą grę, no. taką, taką, powiedziałbym, sympatium. Jak ja myślę, żeby wrócić, zrobić sobie tą wycieczkę jeszcze. to nie będzie w, w ogóle. O, Majka. Czyli znaczy, to, to z tych plot wychodzi, że to właśnie będzie jakiś tam inny, nie wiem, Los Angeles... Chyba. Nie mam pojęcia. Los Angeles jest zupełnie nieciekawy. No, ja rozumiem, że na przykład w Lainois udało się jakoś to zagnieździć, to, to miasto, ale to nie, jest, to nie jest nic ciekawego. To że lepiej, by zrobili właśnie Las Vegas, tylko że to z Las Vegas to no, znowu to jest ten, ten, ten jeden strip, nie? The strip? Czyli jedna wielka aleja, na, na której wiesz, wszystko masz, i to naprawdę nie wiem, jak mogliby, jak inne miasto. W no nie wiem czy weszliśmy w taki taki płynny potok myśli i, i wątków poruszanych w sposób następujących po sobie i, i właściwie to już jest któryś kolejny temat z kolei, który, który, który tak, tak płynnie nam. I dzięki wpad. temu możemy powiedzieć, że poruszyliśmy tysiąc tematów. Tak, to ja może coś pozytywnego. Zapraszamy tak na pozytywne. sobie, właśnie chciałem powiedzieć, że zapraszamy do tych wszystkich rzeczy, które mówiliśmy bo, bo nawet jeśli się yy, nie było jakichś wyciąganych wniosków ostatecznych albo stawianych test, to można sobie z naszych wypowiedzi wywnioskować samemu nasze zdanie i opinie na różne tematy i zachęcamy wszystkich żeby tam w komentarzach czy na grupie facebookowej wątasz czy tak. gdziekolwiek. Nie, no ja, gdzie, ja myślę, że, że chodzi... no, też powiedzieli swoje zdanie, nie? no bo to ciekawe. Tak, no, do, nie, do, nie do, do, do to jest dwóch, gdybyśmy w trzy osobach rozmawiali, to byłby jeszcze trzeci pogląd na te wszystkie sprawy, bo każdy człowiek, który siedzi, interesuje się grami, gra branżą i tak ma, dalej, ma swoje opinie zazwyczaj na ten temat. Mhm. Nie? Ja jeszcze tak, a propos tych, tych pozytywów. Pozytywów, tych gier w ogóle drogich, niedrogich, kickstarterów, kickstarterów, brejów, nie brejów. Bo zastanawiałem, te, Była jedna rzecz, o której mi wspomina... Miałeś i nawet się też rozgadaliśmy pod. Znaczy, rozgadaliśmy, dwa słowa, żeśmy powiedzieli, tak, i się zatrzymałem. Mówię, że to może być coś ciekawego do skomentowania. To, to, to jeszcze nie jest ciekawa, znaczy, nie jest pozytywna wiadomość, a to pozytywną zostawię to po tym. Dowiedziałeś się, bo ty jesteś teraz na bieżąco ze wszystkim, codziennie śledzisz, drogi Piotrze że no, praca w rejsie chodzi o No Man's Sky. To tak tak rejsie, że po prostu ledwie zipią ci biedni twórcy. Znaczy na Twittera właśnie poszła, poszła, poszedł tweet, że no teraz wstałem po 20 godzinach ostrej choroby od komputera i w ogóle nie wiem jak się nazywam, a jaki dziś mamy dzień. Mhm. Czyli crunch pełną gębą. Ale to był Sean Murray? To, to było tyś... całe, to było, to było konto Aha. No Man's Sky. Więc... Ja się nie podpisał, ale to chyba mi się To był Sean Murray, bo pewnie on je prowadził, ale no... no widzisz, widzisz, bo... Spółkurs... jaki jest problem z No Man's Sky? że właściwie wszyscy już zmęczyli się tymi tymi optymistycznymi pokazami. W ogóle chyba, nie wiem, większość ludzi w ogóle straciła nadzieję, że ta gra może być czymś wyjątkowym. I nie wiem, jak pierwsze czy ty w ogóle kiedykolwiek miałeś takiego smaka na No Man's Sky? Chyba, czy... Każdy miał po tych pierwszych zapowiedziach i wiesz, tworzeniu jakiejś takiej niesamowitej wizji, o takim wow. Natomiast, wiesz co, jak mówisz, to się zaczyna to zastanawiać, że w międzyczasie wyszło bardzo dużo gier, które są takimi małymi No Man's Sky, jak na przykład Rock Galaxy, albo jak tam... Chyba Rebel. Rebel, rebel. Galaxy. rebel Galaxy. Tam była jakaś taka gra od Horwarskiego Studia, też taki właśnie schem kosmiczny trochę, gdzie latasz sobie, trochę sobie mainujesz, trochę sobie strzelasz. Mhm. I tak naprawdę m, największy problem dla mnie z NoMenska jest taki, że nikt właściwie nie wie czym... znaczy inaczej... No wiem że będziesz mógł sobie latać po kosmosie, który będzie wielki, się sam ogromny. generował, i że będzie tam jakiś, jakiś crafting przedmiotów, i że będą jakieś wielkie roboty, to do ciebie będą strzelały, i że to jakieś będą te ekosystemy, i odkrywanie nowych postaci. Tylko to wszystko brzmi dalej, tak jak taka, taka wiesz, wstępna zapowiedź gry, ale nie wiemy, jak to będzie działało w szczegółach, i tak naprawdę chyba nikt tego nie wie, nawet łącznie się z Szanem Marejem, bo oni mieli jakiś koncept który przez to, że pojawił się na konferencji, na konferencji, został strasznie nachajpowany, mhm. tak na maksa, yy, i ludzie się spodziewają co najmniej drugiego Star Citizena. I to jest A, właśnie ten problem, bo, bo, bo tak raport... Małe studio, gdzie pracuje kilka osób, nie poradzi sobie ze stworzeniem no gry, która mogłaby stawać w szramki ze Star Citizenem, który też ma mieć przecież proceduralnie chyba generowany wszechświat w ogóle. Czy, tam, ja nie wiem, czy to Elite ma to mieć, czy czy Star Citizen? Elite. Elite, elite jak, jak przy jednym coś, wiesz, English Nazi. Tak, tak. Więc wiesz, no, to, to jest pytanie, zagadka, co z tego, z, z tego No Man's Sky wyjdzie. On na pewno wygląda niesamowicie. Ten, ten, ten... Bo on ma taki m, bardzo specyficzny... Tak, ten... że ten kosmos jest kolorowy, ale on jest taki pastelowo-kolorowy. Tak, dokładnie. Że to nie ma żadnej gry o kosmosie, która tak przedstawia wszechświat i, i te planety. Nawet tam mm. jak między planetami lata, to tam jest kosmos. mówię, że to kolorko. są te pożyłkłe okładki właśnie, wiesz, Harry Harrisona, czy jakiegoś stalowego szczura i tak dalej, wiesz, tych wszystkich. Dokładnie tak, dokładnie tak. A kosmos teraz jest ciemny, brudny i w ogóle. I teraz to, to jest na pewno wyjątkowe. Ja mówię, okej, okay, my rzeczywiście niewiele wiemy o tej grze, ale próbuje się postawić w takiej sytuacji, jak ktoś, kto pierwszy raz na przykład mógł zobaczyć Minecrafta. I nawet nie grając, tylko po prostu widział, jak ktoś gry. Tak mówię, okej. Okay. W ogóle grafika taka, że wiesz, no to jest spokojny, stary, no z czym to ludzi, nie? w ogóle piksele jakieś takie te. No i co, chodzisz i tutaj i co? I, I kopiasz dołki? I co, I co robisz? I tak, wiesz, i napiszesz oka, okej, okay, jak, jak tutaj wytłumaczyć nie komuś, że ta gra ma, ma taki potencjał, że jak chcesz, to możesz w tej grze kartura, kalkulator zrobić. Że to, jest, że to jest Lego tej generacji dzieciaków że to jest coś y, poza po prostu y, kopanie rowów, no niej uciekanie przed zombie nie, w nocy i tak dalej, że to jest po prostu niesamowita piaskownica z, z nusem możliwości. I teraz tak, ja patrzę na No Man's Sky i widzę, że koleś lata i zarów, ucieka, jakieś roboty go gonią, wskakuje do statku kosmicznego do jakiegoś X-Winga i 5 sekund y, później jest w jakiejś innej galaktyce. I teraz tak, pytanie ok, ale co będziemy właśnie w tym robić? I, i ja liczę, że rzeczywiście oni... Odcięli się zupełnie od, od udzielania wywiadów, bo byli zmęczeni wiesz, yy, yy, opowiadaniem o tej grze bez możliwości, jakby. Yy, znaczy, próbowali coś wytłumaczyć słowami, co tak naprawdę trzeba pokazać. Jakby ten potencjał musi, musi być zauważony przez kogoś, kto, kto po prostu zagra w tą grę i trochę z, ni z nią posiedzi. I mi, mi się wydaje, że, to, że Sean Murray i jego, wiesz, wszyscy ludzie, którzy mieli okazję pograć tą grę dłużej, oni, oni rozumieją, co jest w tej grze wyjątkowego, ale. Nam widzą, czy ludziom, którzy to śledzą, nie da się tego przekazać. I wydaje, mi się, wydaje się, że oni po prostu teraz strasznie cisną, żeby tę grę skończyć. I ja mam tylko nadzieję, że, że wiesz, ten produkt nie, nie rozczaruje nad no, nie wiem, jakimiś błędami jakimś brakiem zawartości. Bo, bo jakieś no, tam proteczki, które się, się przedzierają przez, przez szerokie zasłony ciszy medialnej, nad, która na tą grą panuje, są takie, że podobno ona ma straszne problemy z działaniem. Że ona po prostu, że ona wszystko super i w ogóle, ale nie działa. że mhm. 15 klatek i tak dalej. I w momencie, w którym e, to by... Jeżeli ta gra wyjdzie i będzie działała i nawet okaże się, że ona tak naprawdę jest ogromna, ale pusta, bo, bo, bo Minecraft jest niesamowicie ogromną grom, w której możesz zrobić wszystko. A z drugiej strony, one jest a bardzo się, Ale wiesz, ale, ale potencjału Minecrafta nie pokażesz w 5 czy 15 15-minutowym filmiku. Potencjał Minecrafta wyszedł w momencie, w którym ludzie zaczęli budować tam całe miasta, wieże i wiesz, i tak, tak naprawdę to... Natomiast mi o coś innego chodzi, że Minecraft jest grom, która z jednej strony daje prawie, że nieograniczone możliwości, ale z drugiej strony jakby się nad tym tak bardzo nisko przy ziemi zastanowił, to jest bardzo płytna, Nie płytka, a taka taka no, nie wiem, jak to powiedzieć w odpowiedni sposób, że, że po prostu że ten gameplay, tak nie, tam to wszystko widać. tak naprawdę ogranicza się do twojej wyobraźni i w momencie, w którym tą wyobraźnię masz trochę mniej lub bardziej ograniczoną, to tak naprawdę no, odpałeś Minecrafta, tak mi zabijesz dwa stworki, przyjdzie ten, zbudujesz sobie jakąś chałupę, bo zdarzy, że Jezu, jakie to jest nudne. No wiesz, widzisz, to, to może też właśnie opierać się na tym, wiesz, o tym, o o tym, co ludzie no wiesz, będą tworzyć jako te, te ich własne y, historie tworzone przez tą imersję ze światem. Y, no, to, to może mieć potencjał. No I dlatego liczę na to, że wszystkie te techniczne rzeczy, nawet jeśli oni ciężko pracują, że ten crunch, który, który ich y, męczy na pewno, bo to nie jest nic przyjemnego, że, że to wszystko y, gdzieś tam zaowocuje naprawdę wyjątkową grą. No. Ale a propos kosmicznych rzeczy. Master of Orion, nie wiem, czy jesteś fanem w ogóle serii, kosmicznych strategii Ojej. ekonomicznych. Kiedy to było? No, w każdym razie wychodzi e, niedługo, niedługo e, Master of Orion i e, najpierw pojawi się w takim wczesnym dostępie e, na, na Steamie, chyba na Gogu, o ile się nie mylę, ale to, co jest piękne, to jest obsada w ogóle e, w, w, w, w, w, w, po prostu tej gry. Zastronyka Nigdy dla nie pamiętam Master of <ZŚ> To kto jest właścicielem marki? Kto jest właścicielem marki? No, no właśnie. Wargaming. Wargaming. Aha. To jest dla mnie totalny szak ja w ogóle nie zielonego Ale, to z... ale wiesz, to są tacy goście, którzy mają tyle No właśnie, ja no o... oni Co możemy zrobić? Jak byłem mały zawsze grałem w Master of Orion Kupmy sobie Master of Orion i zrobimy sobie Dokładnie tak, i weźmy tą gwiazderską obsadę Kto tam jest fajny? O, wiesz co, Marko Hamila lubi w Spoko, wiesz Luke Skywalker, no będzie spoko. Kto tam jeszcze jest dobry? No jak się nazywa ten pilot z Oh, A ten, Alan Tudyk, dawaj go nie. dokładnie tak Zawsze lubiłem Klingona O, Michael Dorn dawaj. Kto tam w giereczkach jest dobry? Czekaj, ci, tych dwóch, no co tam grali w tym? Nolan no. North i Troyberka. Dobra, już do nich piszę, mail, żeby się... No, tak no jeszcze do jakoś... Kto, k... Lubiłeś horrory? Jaki jest twój ulubiony horror z dzieciństwa? Koszmarolicy Wiązów. No to dawaj Roberta. Endunga i... Endunga, jak się tam się... <śmiech> Jakie nazwisko? Mhm. W każdym razie ja jestem w ogóle w szoku, że, że gra, która zawsze była gdzieś tam... No, ona, znaczy ona była popularna, ale bardzo niszowa. Że z taką pompą inwestują w to. Być może to jest tak, że okaże się, że naprawdę to jest taki, taki chwyt marketingowy. Bo tych głosów nie będzie za dużo, tych ścieżek dialogowych nie będzie za dużo, bo to nie jest gra w RPG. To nie jest tak, że wiesz, tam godziny dialogów prowadzisz. To mogą być jakieś komunikaty, jakieś, jakieś filmy nagrane i tak dalej. Ale w ogóle to że wszystko... jakoś, mimo że tak na bieżąco śledzę, to w ogóle poniżej mojego radaru pojawiły się informacje na ten temat. To jest jakiś remaster, czy to jest remake, czy to jest nowa, No wiesz, znowu, żyjemy w fajnych czasach z tytułami gier, co z tego, że coś jest szóstą częścią, będzie się nazywał po prostu Master of Orion. Przesadziłem z tą szóstą częścią chyba tak naprawdę no, trzecią. Nie? Znaczy, Chwarta. wiesz, no to jest, to jest jakby e, z tego, co, co mówili ludzie, którzy widzieli tę, tę grę w wczesnych e, jakichś takich pokazach na różnych targach, no to to jednak generalnie jest jakby tak, jak mówisz, remake oryginalnego of War, ale to bo, bo ta formuła się właściwie nie zastraszała, tylko po prostu ją trzeba no dopasować tak jak cywilizacja, do ciebie, Cywilizacja tak. w pewnym uproszczeniu to jest ta sama gra od wielu lat. Tak. Tylko... To, a Master of War, to była trochę taka cywilizacja w kosmosie, nie? Mhm. Mm mm -hmm. No y Ja nie wiem, co to będzie, tak naprawdę ale jestem po prostu podejrzeniem tego, z jaką, jaką pomocą to przygotowuję. No, obsada jest normalnie tak, tak dobra, jak obsada Star Citizen'a, może nawet <ślepsza> lepsza. No, tylko, tylko Brakuje mi tylko Rona Perlmana. Oni korona pewnie Perlmana. będą grali właśnie tych takich tam doradców, czy tam inne rasy, coś tym stylu. Czyli to masz rację, będzie, będzie tylko trochę tych linii dialogowych, a przecież w Star Citizen'ie masz normalnie tak. w super filmiki. Co no, no, jak no, ci no. się podoba to, że, że będziesz mógł kupić tylko single player? do Star, Star Citizen'a? Trzeba się o tym, że gra została. Tamy... Powiem Ci tak. M możesz kupić. Ja konkretne... nic nie chcę poza Singleplayerem. No, i no to, to, to takim wiesz, Allowing to Commander. 40 tak, i tym na Widolskim. Super. I okay, mam tak. te wszystkie statki, które były za 1500, 1900 dolarów, które ludzie Właśnie kupowali. Nie mam pojęcia. Ale jak jak wie, ten, wiesz, jaki jest myk w ogóle z, ze Star Citizenem, jakie tam są przekręty? I to nie robione przez e, e, Chrisa Robertsa, tylko po prostu przez ludzi, którzy zarabiają na tym modelu finansowym, który sobie wymyślił Chris Roberts. Bo model finansowy, jak wiemy, jest rozwinięty z Kickstartera. Tylko Kickstarter się skończył, nie mamy progów już, to tworzymy paczki statków z jakimiś ubezpieczeniami dodatkowymi, z jakimiś bajerami i tak dalej, ale robimy to w limitowanej edycji. Jeśli na przykład chcesz jakiś super statek, nie wiem, jakiś liniowiec, to masz szansę go kupić, nie wiem, za 200 dolarów i jak na przykład już ty nie, nie, nie masz tej okazji, bo to się skończyło, tak, limitowana, to okazuje się, że są jakieś pośrednicy, nacyś nacyś, wiesz, kupcy, którzy mówią, ja ci mogę ten statek sprzedać, ale będzie ci to kosztować 500 dolarów, 1000 dolarów i tak dalej, i tak dalej. I to są po prostu ludzie, którzy zarabiają krocie właśnie na, na tym, że, że skupują to. No i ja wiem, że tam, tam Chris Roberts czy Roberts, Roberts Industries, ta firma próbowała jakby ukrócić ten proceder, ale tak naprawdę nigdy się nie da tego tak do końca wymawiać, bo to jest wolny rynek. Oni sprzedali coś, ja mam prawo to sprzedać nie? I, I tyle. Nie? I, I to jest ciekawe. no więc Ja się cieszę, że Star Citizen będzie miał tryb single player, bo ja naprawdę nie, nie widzę się jako takiego człowieka, który mógłby poświęcić tyle czasu, ile potrzeba poświęcić takiej grze, żeby się, wiesz, bawić ją jak Vivo Online, czy na przykład nie wiem, Elite Dangerous, kiedy, kiedy latasz po kosmosie i tak naprawdę samo to latanie jest przyjemnością w sobie. To eksplorowanie kosmosu jest przyjemnością w sobie. Wiesz, siedzenie w kabinie tego statku kosmicznego. Więc to jest to. Ale być może... Ale widzisz, to jest ciekawe. Czy są jakieś informacje, czy jakieś plany, Piotr, żeby może się ich, czy starszy Citizen właśnie w tej wersji Gameplay'u wyszedłby na konsolę? Czy raczej to nie masz szans? nie mam zielonego pojęcia. Ja ma straszne wymaganie. No właśnie, właśnie, to jest chyba problem. Co hmm. prawda no, ten Elite też ma hmm. chyba jakieś mocne wymagania, a na Xboxie działa. Któż to wie. Da się, da się. <grych> Można? Hmm. Można. Dokładnie. Natomiast e, zauważyłeś, że ten gatunek cały tak odżył jakoś, bo to już tam no. pomijam Star Citizen'a, który, który jest robiony i nie wiadomo kiedy wyjdzie czy tego właśnie No Man's Sky'a, ale hmm. pojawiło się bardzo dużo małych gier tego typu. No ja teraz nie mogę skojarzyć, w co ja grałem jakiś czas temu właśnie w tym samym stylu, że tam latasz po kosmosie i się strzelasz i robisz jakieś tam handle, szmugle i nie wiadomo co jeszcze. Mhm. Nie, no to ja A... mówiłem o tym właśnie Rebel Galaxy jako taki entry level yy, space sim, bo to jest taka gra, która jest prosta, wiesz, ten... <śmiech> to jest najlepsze w tej grze, że ten kosmos jest płaski, że, że tak naprawdę masz bardzo mało do, do robienia, ale powiedzmy w jakimś tam stopniu, jeśli, jeśli nie przeszkadza ci grind, jeśli po prostu chcesz sobie latać, strzelać się, budować sobie, to, to jakby ta gra może cię, e, usatysfakcjonować, ale znaczy jest, jest jakiś taki e, taki rzeczywiście zgodzę się, że odżyły po prostu symulatory e, e, kosmiczne, że jest jakaś taka e, nowa fala którą być może przyniosło kino, nie wiem, popularność Star Treków, Interstellar, Masjanina, że ludzie po prostu na nowo interesują się science fiction. I, i, i ja jestem w ogóle strasznie, strasznie podekscytowany tym. No. Ale a propos właśnie jak ktoś lubi grzebać w historii, to szósty odcinek Fantasmagierii ma, ma taką układkę, gdzie po prostu postawiliśmy yy, nagrobek. Wszystkim symulatorom lotu i statków kosmicznych. I, tylko, i to był właśnie ten. I to, ale tylko, że to widzisz, to, to nagrywaliśmy w 2008. I, I wtedy rzeczywiście było tak, że no nie było w co grać, nie? Były, jak ktoś chciał, to oczywiście nadal mógł nieśmiertelnego Free Space'a pograć, czy, czy, czy nawet odpalić Freelancera. że te gry się nic nie dostarzały. Jeśli ktoś nie brzydzi się, to zawsze Min Commandera można odkurzyć. Ale teraz rzeczywiście jest no, rewelacja, no nie taka, jeśli pod tym względem. Piotrze, to co? Może porozmawiamy, w co ostatnio graliśmy? Trochę. Tak, trochę. Bo, no, po zaczęliśmy, tak. <laughs> Więc ja cię zapytam, Piotrze, w co tam jeszcze ostatnio grałeś? No to mówiłem o tej, o tej Wahala Hills i budowaniu domków, natomiast nie mówiłem o innych grze, która mnie wciągnęła. Bo tak naprawdę przypomniałem sobie o niej w, w ciągu nagrania. Not a hero. No I to nie masz jest. zielonego pojęcia, co to jest. Zgadłem? Jakieś, brzmi jak triple I indyk. Nie, nie, kompletnie nie. A więc yy, to jest tak. I nie japońska gra. Nie, nie japońska. To jest gra od y, studia Rolls 7, bodajże tak się nazywają, czyli twórców Oli Oli i Oli Oli 2. Kojarzysz Oli Oli? Oczywiście, jazdę ok. na deskorolce. Tak jest. No więc wyobraź sobie, że bierzesz Hotline Miami, Sypiesz, bierzesz olioli oli. bierzesz hotlay majami sypiesz na nie dużą ilość e, humoru kryminalnego w stylu filmów Gajaryckiego okej okay, brutalność no. w tym stylu e, i przedstawiasz to w 2D to dostaniesz właśnie Not a Hero no a hero takie 2D historię. jak olioli oli. słucham takie 2D jak olioli oli. E, takie 2D że widzisz wszystko z boku duże mapę z budynkami y -hmm. nie budynkami a, Generalnie to gra opowiada o tym, że królik Bunny Lord z przyszłości przy, przyniósł się do dzisiejszych czasów i postanowił zostać burmistrzem, czy tam, tak, burmistrzem, major, czyli no, burmistrz. Jeżeli on nie wygra wyborów, to wtedy doprowadzi do apokalipsy i zniszczenia świata. No i uznał, że najlepszą Rozsądne metodą... ultimatum. Tak, tak. I najlepszą metodą na to, żeby wygrać wybory, będzie zabicie wszystkich bandytów w mieście, no bo jak nie ma przestępczości, ludzie są szczęśliwi i, i to będzie najprostsze. No i gra polega na tym, że, że jesteś jego, w jego fan klubie, który mhm. składa się na początku z jednej osoby, a im, im więcej grasz i, i tak jakby, no bo tak, każdy etap ma, musisz go przejść, czy jest tam jakieś zadanie i oprócz tego są trzy challenge. I w zależności od tego, ile challenge Ci się udaje zrobić, to rośnie tak jakby procent poparcia Lorda, i im większy jest procent poparcia, tym kolejne postacie się odblokowują. Każda postać jest inna, zarówno jeśli chodzi o to, jak się nią gra, jak i o odzywki i wygląd oczywiście, Mamy tam na przykład jak to ładnie jest opisane. Znaczy on, bo, bo, bo kiedy wybieramy sobie postać, to każda się tak jakby rzuca jakiś taki one liner przy, przy przywitanie. No mhm. i jest jeden gość, który mówi, że no wiem, że wyglądam jak rednek, ale tak naprawdę jestem ze Szkocji. I właśnie <śmiech> mówiąc z takim szkockim akcentem. Aha. A w opisie tej postaci jest tam, że udaje Szkota. Wcale nim nie jest. Nie, czy, czy na przykład jest superbohater, znaczy inaczej, gość, który jest superbohaterem, to znaczy ma pelerynę, taką no, no, maskę i biega z młotkiem. Bo cała gra w ogóle jest cover -shooterem. To znaczy biegamy sobie lewo-prawo w tym świecie 2D. E, możemy się tak jakby ukryć w cieniu, to znaczy wiesz, tak jakby schować się za szafą, jakkolwiek to brzmi. I, i to jest tak, że co kawałek na etapie jest takie miejsce, czy znaczy, wszędzie tak naprawdę to robimy. I będąc w tym cieniu, jak, jak do nas strzelają, to nas nie trafiają, a w momencie, w którym przeciwnik jest w cieniu, to jak my do niego strzelamy, też go nie trafiamy. Natomiast mm, oprócz tego, że po prostu się kryjesz w cieniu i strzelasz tak, żeby ciebie nie trafili, a to trafia przeciwnika, jest coś takiego jak egzekucja. Czyli jeżeli przewrócimy przeciwnika, wpadając w to. To finishery, tak? Tak, tak, tak, tak. Dokładnie tak. W momencie, w którym przewolimy przeciwnika, to po prostu możemy na nim wykonać egzekucję, czyli takiego finisera. Każda z postaci ma inny sposób egzekucji. No i ten, że wspomniany przeze mnie superbohater z młotkiem, po prostu młotkiem kogoś rozwala na, na, na kawałki, tak że wybuchło jego ciało. Więc gra jest bardzo brutalna, ale z drugiej strony jest to, to ten typ brutalności takiej, no, humorystycznej brutalności. Na przykład w momencie, w którym kończymy misję, to pojawia się, zawsze każda misja kończy się tym samym, to znaczy razem z Bandit siedzimy sobie w barze z szejkami i pijemy szejki i on nam mówi, że tam brawo, myślałem, że jesteś jakimś leszczem, ale okazało się, że umiesz zabijać bandytów. Super tam, y, pamiętasz, jak daliśmy, właśnie, w momencie, w którym twoje działania będą na tyle dobre, że odblokujesz jakąś postać, to wtedy w tym barze z milk pojawia się nowa postać, no i Bunny Lord mówi na przykład, pamiętasz, jak daliśmy ogłoszenie, że poszukujemy kogoś, kto umie strzelać z dwóch broni niczym z filmów John'a Woo? Przyszedł Cliff! Cliff umie strzelać z dwóch broni niczym w filmie John'a Woo. I, I wiesz, tam tego typu takich żarcików, czy, czy, czy dowcipasów jest bardzo dużo, same w sobie postaci, postacie, którymi gramy też, można znaleźć w nich nawiązanie do jakichś tam na przykład jest jedna dziewczyna, która biega z mieczem samurajskim, które można by myśleć o kilbilu, patrząc na nią. I strzela suzi do tego. Jest na przykład um, bardzo dużo... To w ogóle, to, te zadania, jakie mamy, to one są kompletnie absurdalne. Czyli na przykład w, w którymś momencie walczymy z e, gościem, który słynie z robienia pysznego sushi, jeśli dobrze pamiętam, to jest z dziewczyną i y, okazuje się, że składnikiem tego sushi są psy i po prostu biegasz po etapie i zbierasz psy, żeby oni nie zrobili z niego już no, makabra, no nie, no Piotr ale to wszystko jest, kry. wiesz, to wszystko jest taki, taki ale graficzny. co to za humor, no zjadłeś psa. No, mówię, no humor, no podobne są bardzo mocne. Humor taki, taki. A ja trochę... słyszałem, że są żylaste. Też <głos> Humor to trochę, trochę po bandzie, ale z drugiej strony to wszystko jest w takim uproszczonej grafice, bo to jest jakaś tam uh -huh. forma pixelartu. Więc w momencie, w którym jeden z bohaterów robi klasycznego overkill'a, czyli przeciwnika e, najpierw bije kijem baseballowym po głowie tak, że ten kij się łamie, później tam nie wiem, strzela do niego z uzi po czym podkłada na niego bombę jeszcze, <głos> dzieje się coś takiego, to, to jest już to tak absurdalne. Czy na przykład specjalne bronie, które podnosimy, jedna z broni, to się nazywa Cat Bomb. I mm -hmm. polega to na tym, że mały kotek idzie w stronę przeciwników, po czym się wysadza wiesz, taką wielką bombą, że pół etapu jest, jest rozwalony. I teraz tak zwane wiesz triggery, no ja nie, czy, czy spotkałeś się z tym określeniem? No. no. Że właściwie wszystko może wywołać oburzenie. Aha. I jak tak mówisz o tych kotach, no nie, i tak dalej, które ten, to zaraz ktoś może powiedzieć, no nie, że to jedni to odbrońcy zwierząt, a drugi, że na przykład to jest jakieś nawiązanie, wiesz do terroryzmu, nie, że po prostu. No nie chcę nic mówić, nie? Ale nie wiem, nie wiem, czy spotkałeś się z takim określeniem Tiger. Nie, nie, nie spotkałem się, ale no. dokładnie wiem, wiem, co masz tam jeszcze, Social Justice Warrior się zaraz Tak, aktywuje. tak, tak, tak. Nie, no tak, wiesz, tak. Ta, ta gra jest umoczona absolutnie w tym absurdalnym sosie, no bo w końcu mówimy o grze, w której królik z przyszłości chce zostać majorem, albo doprowadzi do apokalipsy, nie? No, no, no. Ale zaciekawiłeś no, mnie. Muszę przyznać, tak. że to ma w ogóle potencjał na jakiś taki fantastyczny serial animowany, typu, nie wiem, Rick <laughs> and Morty, czy, czy no. Miasteczko South Park, bo tam są takie historie, które ja bym chciał na przykład, niekoniecznie nie wiem, czy bym chciał zagrać, nie? niekoniecznie, znaczy nie wiem dokładnie, czy, czy, czy ta rozgrywka, ale nie, byłaby dla mnie najważniejsza. Być może jest przyjemna, bo znaczy to, to, wiesz, jest to jest to bardzo przyjemna, to... bardzo, bardzo wciągająca, ona jest taka szybka, skillowa no, no samo Ale dobro. te historyki są świetne. Tak jak mówisz, o tym mówiłeś, no, bo poza tym mi z psami. Psami Tam i tak jest dalej. taki motyw, że jedna misja polega na tym, że trzeba, bo, bo oprócz tego Bunny Lorda pojawia się jego ciocia, która prowadzi mm -hmm. ten sklep z szyjkami. I w której jedna misja polega na tym, że trzeba ją odprowadzić do domu. Ale ona mieszka w najgorszej możliwej dzielnicy, gdzie żyją sami dilerzy narkotykowi i wszyscy chcą ją zabić. Więc, więc zabijasz wszystkich po drodze, żeby ciocia odprowadzić do domu. I ona cały czas coś tam. Mruczy tak pod nosem. I wiesz, mm -hmm. kończysz tą misję, no co Bunny Lord mówi, że jeśli dowiedzieliśmy się. A w ogóle to jest zabawne, bo postaci gracza normalnie mówią, mają Voice acting, znaczy mówią, no oni tam rzucają jakieś one, jak kogoś zabijają coś w tym tak. stylu. Ale jest to nagrany głos, a Bunny Lord mówi takim piskami i się tylko pojawiają napisy niczym w, w starych jrpg i co jest jeszcze przetykane tym, że jak na przykład opowiada w, w tym barze z Milkszejkami, to co chwilę popije tego szejka. Więc mówi, jeżeli dziś się czegoś dowiedzieliśmy, to tego, że starzy ludzie strasznie dużo mówią. I, i tak jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mhm. dużo takich śmiesznych głupawych motywów w połączeniu z tym, że sam sobie gameplay jest wciągający i przyjemny. Dla hmm. mnie to było mega zaskoczenie, bo po tej, tej grze nie spodziewałem się. Myślałem, że to będzie takie hotel Miami w 2D. Ale ty, okazało wiesz, się, bo, bo, widzisz, bo ja w ogóle nawet, nawet nie wiedziałem, że, że, że ta gra wyszła. Nie, ona na PC to wyszła w zeszłym roku. Jeśli się nie mylę, to to było jakoś... To też jest fajna sprawa a propos tych PR stuntów. Mhm. Ona wyszła w momencie, w którym były jakieś wybory w Anglii. Więc teoretycznie rzecz biorąc to było, wiesz, połączone. W ogóle tam była jakaś taka kampania marketingowa, że niby hakerzy uznali, że ta gra jest zła i ją ukradli i wypuścili za darmo wersję demo, która była jakoś tam schakowana, że to nie jest fajna gra, Bunny Lord nie jest fajny, nie grajcie w Note Hero. Więc, więc ludzie, którzy tam mają... Studio, które robi tę grę, to są tak. bardzo fajni goście. Też taka ciekawostka, że e, chłopak czy też facet, który się tam zajmuje marketingiem jest bardzo wyluzowany, i w momencie, w którym sobie chcesz zamówić yy, y, Preskita dotyczącego jakiejś gry, to automatycznie tworzy się e-mail, gdzie w temacie jest napisane Drogi panie Simonie, czy mógłby pan, kiedy tylko przeczytać tę wiadomość, swoimi wygimnastychowanymi palcami przesłać mi super sexy Preskita dotyczącego tego czy tego? Mm. Więc no, po prostu goście mają, mają w... widać, że są wyluzowani, mają poczucie humoru. Na przykład jedna z postaci, właśnie teraz też mi się przypomniało. Nie wiem, czy pamiętasz... Yy... Film Tarantino z psy. Lebowski, Nie, Biklobowski. To Big Lebowski nie jest tak. Znaczy właśnie nie, nie, nie. Big Lebowski. Porać Cohen. Bo myślałem o tym filmie, no nieważne. <śmiech> nie <śmiech> Jeszcze nie to skonfrontuję. Pamiętasz... Joe, Cohen, Ethan, Cohen. Tak, tak, tak, absolutnie, absolutnie, absolutnie. Bo, bo, bo jeden z pierwszych filmów Cohenów to też to jest. TWU, jest. Dobra, nieważne, czemu się powiedziałem, nieistotne. W Lebowskim jest wspaniała scena z e, kręgielni z e, Hesusem. Tak. Prawda? Jest, no To jest postać jedna z tych, która wygląda dokładnie tak jak on i co więcej cały czas rusza biodrami tak do przodu i do tyłu. <laughs> I jeszcze tam jakieś dziwne komentarze rzucę. W ogóle na przykład w Zwiastunie, który też jest bardzo zabawny, jest taka scenka, że tam mamy tu wszystko, mamy nawet Jezusa. Jest taki właśnie piselowy wizerunek Jezusa tego z religii. Po no, no. Nie, nie tego Jezusa, takiego Jezusa i wklejony Jezus ten, posuwający no, John biodrami powietrze dokładnie, więc naprawdę, no, te hero, jeśli nie, nie, nie kojarzycie, obejrzycie sobie zwiastun, no, ta gra jest pixelartym, tak, więc, więc. Znaczy, nie, nie ona jest powoli. w ogóle takim pixelartym, który jest jeszcze bardziej pikselowaty niż gry sprzed dwudziestu lat. Tak. to tak, jest, jest w ogóle tak, megapixel, tak, tak. ale tak, jest bardzo właśnie. kolorowa, bo teraz sobie w międzyczasie zobaczyłem e, zdjęcie, jak to wygląda i jest taka urocza. Oczywiście ta, ta, krew, ta posoka, to, to się leje w ogóle, tam jest po prostu, no, makabryczne sceny, e, bo tak mówisz, te finishery są i jaka trafiłem na zdjęcie, które pokazuje właściwie takie, taką w gdzie czerwień jest głównym kolorem. No I, tak, i... zdarza się tam tak. Ale, ale, ale ładnie wygląda, w tym sensie, że ma swój klimat. No, tak. Klimat wyjątkowy. No i te wszystkie tak. tam, wiesz, jak, jak się dowiadujemy, każda misja zaczyna się od tego, że Bunny Lord no, mówi, co trzeba zrobić, ale i to jest na zasadzie takiej prezentacji, jak są, wiesz, na... jak sprzedają się garnki, że jest taki hmm. wielki ekran i tam na przykład, nie wiem, że o, że Dragi są spoko, jest pokazany ten, ten banner, który niby tam pali, pali czy coś w tym stylu, z takim wielkim uśmiechem, ale ludzie myślą, że dragi są złe. Więc taki wielki plakat, dragi są złe. <grym> <grym> I no mówię, tam, tam gameplay jest po prostu fajnym, skillowym, szybkim, szybką strzelinką z, z takim takim wyjątkowym stylu trochę, natomiast w, w tych wszystkich rzeczach, które są w, w tych przerwnikach i przed misją, po misji jest tyle humoru zawartego, że naprawdę świetnie się bawiłem Hmm, Czyli ile kuldanów tak. przyznajesz? No na spokojnie, 4, 4 kuldany absolutnie na luźnie. Na pięć na kuldanów. Na 5 kuldanów, tak. 5 kuldanów so. nigdy, nigdy, nigdy żadna gra do, nie dostała, natomiast 4 kuldany na pięć. O 5 proszę, to bardzo... nawet Wiedźmin 3. <laughs> nawet Wiedźmin 3 to 4,5 kuldana, nie? A. Ale koniecznie y -y. sobie zobaczcie zwiastun, bo, bo sam zwiastun jest mega, mega, mm -hmm. mega zabawny. Mm -hmm. A z małych gier odkryłem małą grę Peace Walker. Metal a, Gear właśnie, bo to wyszło teraz na... Bo, tak, na PS4 wyszło w zeszłym roku, a teraz wyszło na, na PS4. Jak gra na PS4? Na PS4? Peace Walker? Nie, a nie no, no The Hero. <laughs> Okej, okay. to by mnie zaskoczyłeś. Ja, tym. Ja, mały okay. Nie, bo Peace Walker to jest gra z, o ile się nie mylę, z 2010 roku. A ja gram wersję na PlayStation Portable, które uważam że za najlepszą konsolę przenośną. To jest w ogóle dla mnie no... no taki, taki sentymentalna podróż. Bo, bo dawno nie, nie, nie wyciągałem konsoli z szafy i e, nigdy nie miałem też Peace Walkera, co jest ciekawe. I Peace Walker jest grom, która mnie zaskoczyła dlatego, że po pierwsze to jest Metal Gear Solid i ja się wciągnąłem w tego Metal Gear Solid'a. Mm -hmm. Czego nie udało się zrobić żadnemu innemu Metal Gear Solidowi, nawet w tej piątce, bo tą piątkę, e, też chyba rozmawialiśmy o tym, że ja, ja piątki nie przeszedłem. Że ta otwartość i ta, ta, ta, te, te możliwości, że one mnie po prostu w pewnym momencie nie tyle, że przetuczyły, co mnie znudziły. Bo, bo ja wiem, że można pewne rzeczy robić na wiele różnych sposobów, tam jest ta fabuła i tak dalej, super, ale, ale no, nie chcę do tego wracać. W każdym razie Peace Walker, ja słyszałem, że Peace Walker, właściwie, że Metal Gear Solid 5 yy, to jest to jest Peace Walker, tylko, że po prostu bardziej rozbudowany, wiesz, że wszystkie te inne rzeczy. Oczywiście w Metal Gear Solid 5, Phantom Pain masz taki w pełni otwarty świat, tu masz troszeczkę mniej otwarty świat. O, bo Ale cała koncepcja o dziwo jest taka sama. Akcja się dzieje w 1974 roku, więc jakby dzieje się przed piątką. W ogóle coś kojarzysz, Piotrze, jeśli chodzi o fabułę? Bo ja nie chcę tutaj schodzić specjalnie... W... Wiesz co, tak. jak się zaczynało grać w Ground Zero, to miałeś, że tak powiem, opowiedzianą fabułę piswokera i... No bo tam się pojawia ta postać... Pal... No bo to jest, to jest e... prequel. Znaczy, tak, tak, Inaczej. Piswalker jest prequelem, tak. Pre jest prequelem, a piątka jest sequelem Sequel. Peace Walkera, nie? Tak, Tak, tak. Tak, bo był pisłoka i był... Portable Ops było wcześniej, później był Peace Walker, tak, tak. później ja było Grand był Zero. Piąteczka. Tak, tak i, i, i, I tak. Ja jestem w ogóle y, zafascynowany tą grą, dlatego, że to, co mi się nie podobało... Znaczy nie, wróć. To, co mi się podobało, ale nawet chyba też wspominaliśmy o tym, że to zbieranie kaset, to kolekcjonowanie tych informacji, że to ma sens, kiedy słuchasz wszystko po kolei, kiedy masz cały ten komplet informacji. A odnajdywanie znajdzie, ono ma to do siebie, że czasami możesz mieć jakąś historię, w której po prostu masz dziury, bo nie znalazłeś jakiejś kasety w pis masz ten sam system, prawda masz tego Walkmana, który oczywiście, Walkman chyba został wynaleziony gdzieś w 78-79 roku, wiesz, prototyp się pojawił wtedy, a to już w 74 roku już tam, prawda, ktoś ma, no nie? No fabuła jest oczywiście taka, że Miller, Kaz Miller i, i, i, i Snake... Mają tą swoją organizację, ale się nie mylę, ona się wtedy nazywała nie Diamond Dogs, tylko Military Sans Frontier, coś takiego, czyli jakby wojsko bez, bez granic, coś w tym stylu, ja nie pamiętam. Musiałbym dokładnie to sprawdzić w tym sensie. Wiem, że może to jest Nie skrót. granic chyba Tak, MSF tak się po prostu ten, ten skrót mhm. przewija. To to tak, jakaś, tak, i wiesz I tam granice bez granic. No, to tam może być wszystko, no, ale Łotę na M. Też. No, Mercenaries są, no, są to chyba z francuskiego miało być. I generalnie akcja jest gdzieś tam w Ameryce Południowej, Costa Rica, jeżeli się nie mylę. Wiesz, jakby to, to jest interesujące dlatego, że ma cały właśnie ten background historyczny przedstawiony właśnie w tych nagraniach. I o ile na dużej konsoli, to tak trochę głupio jest siedzieć przy takim wielkim telewizorem i słuchać godzin nagrań, nie? tak, na małej konsoli, ty możesz sobie włożyć do kieszenia albo, bo coś, chodzi z słuchawkami jak, jak i słuchać tego jak podcastów, po prostu poznajesz ten, ten bagan, całą tą historię, bo oczywiście są pewne rzeczy, które Miller opowiada Snake'owi na zasadzie ekspozycji. Czyli pamiętasz tą naszą historię, albo o, ta twoja bandana, która jest taka podobna do tej bandamy, którą Czeguawara nasi znaczną historię bandamy Czeguawara. I tak wiesz, i to są takie rzeczy, które masz przedstawione jako taki, taki dodatek, żeby coś ci przypomnieć, ale masz całe w ogóle takie bogactwo, takie historyczne, tego wszystkiego, wiesz. I to mi się bardzo fajnie słucha. Mimo, że w ogóle y, głos Davida Heitera, on ma taki wokal frają. każde słowa, jak te zdania kończy, to on je tak przegrzewa na końcu, wiesz, tak jakby wibruje mu to w gardle strasznie i mówię, nie, nie wiem, ja jestem wielkim fanem Kifa Sutherlanda, dlatego ja wolę Snake'a w, w, postaci Kita, znaczy w, głosem Kita, ale to, to jest nieistotne, ale tego się fantastycznie słucha. Ja po prostu się złapałem na tym, że słuchałem sobie chyba przez pół godziny dobre, albo i nawet dłużej, wszystkich tych historii, które były odblokowane. Wiesz, tam Miller ci opowiada o pewnych rzeczach, wiesz, o swojej historii, skąd się nie wiem, dla kogoś to w ogóle zna serię. Nie meter, To jest żadna, żadna w ogóle informacja. No nie, bo Każdy wie, kim jest Kazumiro e, Miller, czy jak on się tam nazywa. Wiesz, skąd się wzięło, co oznacza jego imię i w ogóle skąd on jest. Itd. Ale wiesz, mi się to podoba, bo tak sobie słucham. Ta gra nie jest... Nie jest przeładowana tymi absurdami takimi, czyli wiesz, tym takim, takim humorem z tyłu, że ktoś puszcza bąka, no nie, albo że na przykład, nie wiem, ktoś musi do toalety szybko wiedzieć, tak wiesz, żołnierz, no nie, prawda, robi kupę w gacie i tak dalej. Bo taki humor był na przykład w czwórce, ile się nie mylę. No, no, no, tego nie wiesz, słuchaj, nie wiesz, co cię czeka dalej. No, więc, mm. <laughs> więc po prostu, tutaj jest to wszystko taki na poważnie, oczywiście, w... Wiesz, jak to jest na poważnie. Trochę to jest przerysowane, przeskawione, ale, ale, ale cała ta historia, wiesz, CIA i KGB, tej, tej, tej walki i w Portable Ops chyba byłeś po, po stronie CIA teraz jesteś jakby po stronie przeciwnej CIA. Wiesz, tak jak mówię, to są takie wątki fabularne, no nie? które jakby dla ciebie tworzą tło, dlaczego tam jesteś, no nie? Plus oczywiście takie osobiste motywy, bo tam jest pojawia się kwestia tego. Nie wiem, jak się... The Boss, tak? Tak się nazywa ta, ta y, y, kobieta? Mm -hmm. The Boss, nie? nie? Big Boss, bo Big Boss to jest, znaczy, to jest Snake. Yeah, big Boss to jest Snake, a The Boss to była ta jego mentorka. Ale tam... The Boss, właśnie mentorka, tak. Bo tam jest cały ten wątek z tym, że generalnie oni nie chcieli specjalnie brać jakby tego zlecenia, ale gdzieś tam właśnie jeden profesor znalazł, znalazł kasetę magnetofonową, który włożył do tego tajemniczego urządzenia, zwanego Walkmanem, Sony. I tam właśnie słychać głos y, The Boss. I on po prostu, wiesz, dostaje kociok i musi tam po prostu jechać na tę misję, bo, bo to jest, wiesz, kwestia wiesz, honoru i tak dalej. No i tam oczywiście są te, te wątki, że pojawia się te paz, czyli y, w języku tym oznaczającym pokój i tak dalej, i tak dalej, wiesz, te dziewczynki, później jest tam jeszcze inna postać, i tak dalej, i tak dalej, że jakby pojawia się ciko. Mi się wydaje, że ci to jest jakaś znana postać nie? w świecie. Tak, tak, tak. tak, tak. No więc... to, to, to wiesz, te gry są powiązane, więc... No, no wiecie, to... chodzi że dla kogoś takiego laika, no nie to niemal, Piotrze, tak jak ty grasz w Homeworlda, no Deserts of <laughs> Ten, i odkrywasz rzeczy, które powiedzmy ktoś, kto jest wielkim fanem w prawda, yy, jak chłopaki tam yy, ze zgrywki, yy, że po prostu oni, oni wiedzą to wszystko, a dla, a dla ciebie to jest takie odkrywanie nowego. Ja się czuję trochę jak właśnie taki człowiek, który odkrywa pewne rzeczy w że dlatego, że to jest wszystko podane w takiej formie, która jest dla mnie stramna że ona nie ma właśnie tego tak mówię, tego absurdalnego humoru, że całość jest zrobiona w bardzo taki plastyczny sposób. Cała fabuła jest przedstawiona w takich trochę e, średnio animowanych komiksach. Coś to wygląda jak taki animowany komiks, masz dymki, oczywiście masz dialogi w pełni, w pełni e, czytane, e, masz właśnie taki dosyć prosty, surowy styl rysowania, ale to jest dosyć ciekawe, bardzo sugestywne i naprawdę to mi się ogląda z taką przyjemnością, że ja, ja nie mogę się oderwać tego. Bo sama gra, same te misje, ze względu na to, że to jest gra na, na przenośną konsolę, one są bardzo proste. To, jest, to, są, to są misje, które grasz po kilka minut i mi to bardzo odpowiada. Dlatego, że e, wiesz, to co jest kinesencją, to, to właśnie to jest to, że ty masz budowanie bazy, to jest ta historia, to jest to, to pomaganie innym, a sama rozgrywka to jest coś, co na takiej małej konsoli, gdyby trwała na przykład, nie wiem, gdyby misja na przykład trwała, nie wiem, 20 minut, 30 minut, nie coś takiego, bardzo szybko byś się zniechęcił, dlatego, że specyfika PlayStation Portable jest taka, że tam nie ma drugiego analoga. I jakby korzystasz z przycisków tych trójkąt, krzyżak, kółko, kwadrat, to do sterowania głową. I to jest, to jest dosyć wsiążywianie niewygodne. Może się z tym przydrżeć, ale chodzi o to, żeby te misje nie nie wybijały Cię z rytmu jakimś poziomem trudności i tak dalej i muszę przyznać, że, że to mi się podoba. Tam jest oczywiście y, taki pseudo otwarty świat, bo generalnie jest tak, że na przykład musisz się przedostać z punktu A do, do punktu B i pewnym Pewne etapy są zablokowane, pewne, pewne znaczy etapy w sensie odcinki drogi, bo to jest tak, że jakby kilka map takich małych musisz przejść zanim dojdziesz do celu. Jeśli grasz w kopię, to na przykład możesz wybrać taką ścieżkę, bo ktoś na przykład cię podsadzi, gdzieś tam wejdziesz na jakiś murek i tak dalej. Jeśli grasz samemu, to musisz inną ścieżkę wybrać i tak dalej, i tak dalej. już jakieś to, walki z bossami? Tak, i to są walki z bossami, które proponowałem, że mogłyby być division. I na razie to są, wiesz, jakieś takie pojazdy opancerzone w stylu jakieś, jakieś łaziki, czołgi i tak tak dalej. Ja jestem na etapie, no nie wiem, no, żeby ci nie składać, jakiejś dziesiątej misji. Coś się styluje, nie wiem. w każdym razie nie jestem jakoś specjalnie daleko, dlatego że dużo czasu poświęciłem po prostu na słuchanie tych, tych historii. I za każdym razem, jak dostajesz postać takiego NPSC, zmienia nazwiska. No nie, wiem, czy jakąś Amandę, czy Chico, czy, czy, czy właśnie no, Millera, to już masz od początku, czy Ampaz, to nie opowiadają ci historii związane z misjami, które pozwalają ci na przykład lepiej się przygotować do misji. Oraz historie związane z, z jakby z ich osobami, z, z ich krajem, z którego pochodzą i tak dalej. Tam wiesz, no, nasłuchasz się super laty na temat Trzech Wary, Ja nie wiedziałem czy w ogóle, ale to chyba wynika, z, z, pewnie z fabuły, że Snake jest wielkim fanem Czegłe Wary i w ogóle ten guerrilla warfare, nie, czy ta walka partyzancka to jest coś, co jakby jest, jakby, no, kwintesencją życia Snake'a, bo to jest jeden człowiek przeciwko armii, no, nie, tak można powiedzieć. Mm. Więc w ogóle fantastycznie mi się gra, po prostu to jest mała, mała gra. Gdzie masz wszystkie praktycznie te same rzeczy, które miałeś, e, które masz w Solid 5, czyli budujesz bazę, organizujesz ludzi, porywasz je fut, futonami. Czyli po prostu obezwadniasz kogoś, przypinasz mu balonik, odlatujesz, już go masz w swojej bazie, już możesz go na przykład, nie wiem, do garów zapędzić, czy, czy do, do, do, nie wiem, jeśli jest wyjątkowo inteligentny, do research and development i, i rozwijać, nie wiem, jakieś dodatkowe broni. Powiedz itd. mi, czy tak, tak? Jakbyś był w stanie jednym zdaniem powiedzieć. No bo ja nigdy nie grałem w piecewalkerze, jak już wiesz, natomiast bardzo dużo osób mówiło mi, że tak naprawdę piątka to jest po prostu. Rozwi to jest pisłoker taki, jak, jak zawsze miał być, żeby, że to jest rozwinięcie tego wszystkiego, co było w piecewalkerze fajnego jeszcze bardziej. Znaczy, yy, to no, piątki się no, może nie odbiłaś, ale znudziła cię piątka. I teraz Dlatego pytanie: że Czy na razie w piecewalkera grasz na tyle mało, że jeszcze się nie zdążyła znudzić? Czy. Po pierwsze, wiesz, wiesz, właśnie to jest to konstrukcja misji jest taka, że one ci nie zajmują dużo czasu. A w metrach nawet jeśli tam, powiedzmy, możesz coś szybko zrobić, to też jednak jest tak, że no, musisz te 15 minut poświęcić, no, albo i więcej, no nie wiem, pół godziny. To też zależy od twojego stylu, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że tak, że to, co mnie zaintrygowało i co pozwoliło mi się w ten, wkręcić ten świat, było dla mnie dostępne. I to oczywiście jest na tej zasadzie, że te nowe informacje, one spływają z, z, z postępem w grze. Czyli jakby te nowe nagrania się pojawiają, te nowe historie, które, tematy, które możesz poruszyć. Nie musisz tego wyszukiwać sam. Nie musisz jakby kolekcjonować rzeczy, bo naprawdę, jak sobie spojrzysz na, na, na swoją tą kolekcję kaset, to zauważysz, że tam pewne są tematy, gdzie masz po prostu dziury. Na przykład, nie wiem, masz Quiet i masz kasetę 1, 2, 3, 5, 6, 8, nie? I brakuje ci dwóch kaset. Jakby ci... No tak byś czytał książkę, ktoś by ci wyrwał kartki ze środka, no nie? I, hmm. no, no czytaj sobie. A tutaj masz to tak po prostu, że te informacje, które na tym etapie możesz poznać, to masz, poznajesz je. To, co będziemy rozwijać, to podajemy ci. Jakby to spowodowało, że mnie zaintrygował ten świat, że zaintrygowała mnie postać Snake'a w kontekście tej sytuacji, w której ona się znajduje. I, i to, to, jest, to jest super, bo sama gra w takim szkielecie, jest, jest rzeczywiście w, no, w MGS w Phantom Pain rozwinięta naprawdę bardzo dobrze. No, nie masz czegoś takiego jak na przykład, no nie możesz chodzić po bazie, tak jak sobie chodzisz po bazie w, w piątce. To możesz bić swoich żołnierzy. Możesz, możesz bić swoich żołnierzy, bo to jest, masz, masz kilka misji treningowych. To tam jest na zasadzie takiej, że wiesz, tutorial polega na tym, że najpierw musisz tych swoich wiernych kompanów pokładać, żeby się nauczyć sterować, no a Później masz jakąś tam misję typu szczelnica, misję typu nie wiem, zawody strzeleckie. To są wszystko takie zabawy punktowe. One się dzieją w tej, tej, w tej twojej bazie, no nie? Mother base. Ale to nie jest tak, że masz po prostu e, chodzisz sobie swobodnie po tym całym terenie i, i, i robisz co chcesz, nie? Ale no, to jest, to jest na pewno y, y, coś innego pod względem właśnie tej skali i w, w tym przypadku to się świetnie sprawdza właśnie w takiej w taki małej y, nie wykluczam, że gdyby okazało się, że ja się tak wciągnę, że w ogóle skończę tego Pizwalkera, nie wykluczam, że ja w ogóle wrócę do MGS-a piątki, żeby poznać właśnie te, te, te kilka dodatkowych wątków, żeby po prostu jakby przeprosić się. Nie, że z Medalgirem w ogóle, jako serią, czy coś takiego, tylko, żeby po prostu yy, dokończyć, gdzie przerwałem, żeby zobaczyć, czy jednak coś tam więcej jest, bo to jest to, że jest mnóstwo wątków. Wiesz, to jest, to jest też chyba siłą MGS-a, że jest jeden główny wątek, ale jest mnóstwo wątków powocznych, które się odkrywa i na przykład możesz przejść piątkę, nie? Phantom Pain. Nie wiem, czy już przyszedłeś? No, ale jesteś w połowie, no, albo w trzech Ale wiem, że, że prze, po przejściu piątki to poznajesz jedną historię, jakby zamykać jedną historię, ale to przecież masz historię i e quiet, masz historię, tam, która jest ukryta tą historią, chyba, Pazo, ile się nie mylę. Tam jest taki, to wiem, że to jest, to nie jest tak prosto odkryć. Tam. Wiem, że tam jest mnóstwo takich rzeczy, które, które zupełnie możesz zignorować, a, a możesz je właśnie podkrywać, i, i, i one stanowią o, o jakości samej w sobie. Więc no to jest ciekawe. No, ale ja mówię, no, to jest fantastycznie, po prostu się sprawdza w, w takiej małej skali. E, w, I jeśli ktoś gdzieś tam e, ma możliwość zagrać w Kara, to ja to ja bardzo polecam. E, tak gra wyszła tam w wersji HD na PlayStation 3. I chyba przy wszystkim ze zmienionym sterowaniem tam coś. No sterowanie no, musiało być masz w analogii, jest na pewno jest wygodniejsze, jest dużo sprawniejsze. Ale, ale grafika, no niech tak, że ona oczywiście jest ciut lepsza, nie? Ale ona może być małym szokiem dla kogoś, kto, kto jest przyzwyczajony do tych fantastycznych, no, na przykład nie. do takiej grafiki jak w Metal Gear Solid 4, nie? I, i próbuje się cofnąć, bo to jest tak, że po prostu wszystkie te tekstury, one są poprawione i tak dalej. Na pewno tam trochę więcej poligonów jest, ale gra jest y, niemal iota w jota taka sama. Nawet nie ma jakichś dodatkowych filmów przelewnikowych, to są wszystko te same komiksy i, i tak dalej, i tak dalej. Tylko oczywiście, no to jest zlimasterowane w wyższej dzielczości i tak dalej. Ale ale, ale wciągnęło mnie. Więc Peace Walker, Metal Gear, Solid, Peace Walker na PSP po tylu latach, a, a nadal można powiedzieć, że to jest jedna z, z tych gier, dla których warto odkurzyć, wyciągnąć z szafy starą, starą konsolkę. To fajnie, przyda się, po prostu bardzo chcieli zagrać na, na, na PSP. I no nie, ten no, ten, no, ja w ogóle wiesz. Zgrywaj PSP... na konsolę, to jest tak samo, tak. jakbyś mógł grać, to by dalej na nie grał. No, no, to prawda. <laughs> Pierwsze coś jeszcze? Czy przejdziemy na przykład do kącika kulturalnego? Wiesz co, tak się zdarzyło ostatnimi czasy, jak, jak nagrywaliśmy poprzednio, to nie miałem okazji, znaczy w sumie jakoś tak wyszło, że nie za bardzo o tym mówiłem, ale w ciągu ostatniego no to, nie wiem, miesiąca strasznie dużo różnych filmów obejrzałem. Ponieważ jak dobrze, doskonale wiesz, w moim przypadku m, są to zazwyczaj jakieś straszne starocie albo suchary, znaczy może nie teraz starocie o znaczeniu filmów z lat 80 -tych, 90 -tych, tylko filmów, które premiery już dawno mają za sobą. To, mhm. to nie będę się rozwodził na temat tego, co obejrzałem, chyba, że chciałbyś o którymś z nich porozmawiać. Bo no, obejrzałem... czyli znaczy, wiesz co, które ci się najbardziej po, po, podobały i powiem ci, czy to rzeczywiście jakaś klasyka, czy wyciągnąłeś po prostu rzeczywiście e, trupy z szafy. No, powiem ci tak, obejrzałem sobie Guardians of the Galaxy w końcu i... No, faktycznie... totalnie w ogóle. To w ogóle... <laughs> jest to Kupa. bardzo fajny film. Bardzo, bardzo przyjemny. Mhm. Obejrzałem sobie Man from the Uncle, czy tam Man o, from the Uncle, to czyli jest jest from Uncle i to jest rewelacyjny, absolutnie... Rewel, Bardziej czy... mi się podobał niż, niż Kingsmanie, ten z Secret Service, Kingsman. Tak, tak czy to, agenci tam, to po prostu był jakoś Kingsman, agenci tajnej służby, czy tam, i nie, nie, nie wiem. Rewel. Znaczy, Rewel. Mi, mi się bardzo podobały postacie w ogóle w, w tym, szczególnie właśnie ten rosyjski agent. Tak, tam była, była po... mega chemia pomiędzy, pomiędzy tym rosyjskim agentem, a tym, a tym amerykańskim agentem. Chociaż ten amerykański był troszeczkę zbyt taki idealny, chociaż, wiesz, i jak na niego patrzę to mówię, kurno, mi wygląda na takiego, nie wiem, Supermana, czy kogoś. A, a, całkiem a, a tam... fajne były tam te twisty, które, które się, się. Tak, tak, tak, tak. No i przede wszystkim to, jak wygląda w filmie Tom Hanks to jest. Mm -hmm. Myślę, że myślę, że jego nastoletnie fanki płaczą teraz. Że Tom Hanks czy Hugh lat. Grant? Jezu, Hugh Grant, przepraszam. Ja wie, ale wiesz nie co, na ja Kurcze, rzeczywiście, jak on wygląda, bo ja nawet nie pamiętam, który to był. Bo ja nie wiem, pojęcie, tak najlepsza metamorfoza, jeśli chodzi o, o yy, w ogóle aktorów to y, Tom Cruise... Y, w jajach w tropikach. Właśnie. Tropik Thunder. Tam po faktycznie prostu. Był i to, to było doskonałe. I to pokazuje, jak fenomenalnym aktorem jest Tom Cruise. Można się śmiać z tego, że on tak. jest, po prostu ma kłopoty ze starzeniem się godnym, czy takiego, że on ciągle, wiesz, żyje byciem bycie takim, takim Brucem Wayne'em, no nie, trochę wiesz, czyli ciągle młody i tak dalej. Ale ja uwielbiam Toma Cruise właśnie dlatego, że on po prostu się nie zmieni. Jakby on się nie, nie, nie wiesz, nie kręci seriali nie, nie zaszedł do wniosku, że okej, skończyła się Michaela a Nie. Może nie wszystkie jego filmy są jakoś tam fenomenalne, ale Edge of Tomorrow, czyli ten Live, Die, Repeat. film. Świetny, rewelacja. Myślę, mniejszym sposób był ten piątka też świetny, Ale Tego akurat nie obejrzałem. Jeszcze na co, tak? co, do, co do Hugh Granta, to, to generalnie mega, mega śmieszny W ogóle on chyba jakoś dawno w niczym nie grał, albo ja nie miałem okazji go obserwować w tych filmach. Bo Może jakoś... dla ciebie to jest taki kameleon, że po prostu go nie rozpoznajesz. Nie, nie, ale. Tak. O, Hanks, nie? No. Sparaj, sparaj wszystkie filmy, które ostatnio oglądali z tym Hanksem. Ale, ale w ogóle jeszcze co do Ankle, to tam. Yy... Ja miałem wrażenie, cały ten film jest dosyć taki, taki y, oczywiście to jest film śpiegowski, w ogóle tam się strzyma, Nie, no to jest komedia. To jest, tak. to jest komedia. I właśnie dlatego pewnym dysonansem była dla mnie scena y, ta w piwnicy, że się tak wyrażę. Bo ona tak jak w Kingsmanach, o których powiedziałeś, Kingsmani też są dosyć komediowi, natomiast potem pojawia się scena w kościele, która robi straszne wrażenie. Y, mm -hmm. To tak samo w, właśnie w Ankle też jest jedna scena, która dla mnie, ona nie jest taka jak scena tak. w kościele, absolutnie, Boże, ale też się trochę wybija ponad ponad pozostałe, ale film świetny. Nie no, nie dla mnie w ogóle postać tego właśnie, jeszcze raz wrócę do tego rosyjskiego agenta, kiedy go poznajesz, kiedy jeszcze w ogóle, to jest mały spoiler, ale myślę, że, że wy mi wybaczycie, bo oczywiście KGB, CIA i tak dalej tam łączą siły, wiesz, te służby i tak dalej, więc ten rosyjski agent w końcu z amerykańskim współpracuje. Ale zanim do, to, do tego dochodzi, to oczywiście jest walka agentów. I to jest fenomenalne, jak po prostu ten amerykański agent tam do tamtego strzela i wiesz, a tamten po prostu, wiesz, to jest najlepsze, że ty nie widzisz, że on uniknął tego strzału, ale później widzisz, że on żyje, no nie? I tam jest to świetnie pokazane. To jest scena tak fantastycznie nakręcona, to trzeba zobaczyć, jak to ujęcia są zrobione, jak to jest zmontowane. Naprawdę, to jest film, który z tego, co słyszałem, się nie sprzedał niestety. W kinach nie zdobył jakiejś takiej popularności. Ja ubolewam na tym, bo widać, że, że to jest jakiś taki film, który hmm, był tworzony z z od, może z jakiejś, nie wiem, powiem, jakieś takie serii. Z tego, co mi się wydaje. Tak? No to w bo tak się tak kończy właściwie, że, właśnie, że można oczekiwać, że za dwa, trzy lata wyjdzie kolejna część z kolejną przygodą. Takie trochę myślny pasobu, gdzie, gdzie co, co część to masz trochę inny wątek, inną sytuację. No bo to było, bo no można być, powiedzieć, że Man from the Angle to była taka historia origin. Wiesz, nie na podstawie tak się... komiksu, a na podstawie serialu telewizyjnego z lat 60. No, czyli jak myślnym innym dokładnie. Dokładnie tak. Dokładnie, bo masz masz grupy. po prostu origin tej grupy, która która jest tam, to... To, to, to, to outro nazwijmy, to też tam tak. właśnie pokazuje tak. możliwe możliwe rozwinięcie. Film świetny, jak ktoś nie oglądał, oglądają cię koniecznie, a jak jesteśmy przy tych, to czy woli, żebyśmy poszli w Toma krótko. Nie bo tak woli... mówiłeś, że kurczę, jak powiedziałeś w starocie i tak nie, powiedziałeś fakt, że nie z lat 80-90. to myślałem, że wiesz, wyciągniesz rzeczywiście. No, ale to jest film, klas... kiedy z wakacji, z zeszłego roku? No, nie, to, wiesz, to jest to. spokój w ogóle, ten też. Słuchaj, nie oglądam filmów, ale... które wyszły z 2015 albo stałem. Eee, to teraz e, czy wolisz pójść w klimaty szpiegowskie, czy wolisz pójść w Tomakruza? A można e, poprosić się w zestawie? To właśnie nie, bo już nie oglądałem, ale... no, nie oglądałem. Nie wiem Ja no, widziałem tę y, piątkę. Taki I mogę powiedzieć tylko tyle, że. Nie wiem, czy moja żona nie słyszy, ale tam... ale fantastyczna dziewczyna. Po prostu zakochają się. W ogóle teraz, tak to powiedziałem, szeptem, Ciszyłeś ale. głos. ściszyłem ja głos, ale patrzę na te levele nie? I strasznie podskoczyły. Ja to będę musiał sobie zaznaczyć, żeby to ściszyć. Bo, bo to wiecie, że ja po prostu krzyczę do mikrofonu. Ja już, ale, tak ale... jak słuchać to słuchać normalnie, bo to, jak to tam potem wyjdzie wody. To... Tak, nie? No, ja Super nagrywa. mikrofon, no, ale. Magia Skype'a po prostu Skype wiedzia... obciąża. Ale przestery, panie, weź, no nie, co żeś pan kupił. Yy, nie, jeśli chodzi o, o Myślnym Password, to mi się strasznie podobała właśnie ta dziewczyna, zresztą ona jest. Taką postacią, która skupia chyba całą uwagę, no nie? Ja wiem, że kobiety tam tą kruz i tak dalej, ale mężczyźni no, no na tej agencji Ale w się świetnie ogląda. Więc jak ktoś nie widział w mi po prostu pięć, To warto też, e, tak? Daję cztery, cztery na 5. Okej, okay, to nieźle. To jak jesteś, jak, jak podajesz Toma Cruise'a, to ja też pojadę, pojadę Tomem kruzem, czyli Jack Reacher. To się chyba nazywa jednym strzałem, bo to wow. jakiś tam podtytuł dorzucili. Oglądałeś? No, to jest, to jest rewelacyjny film. Mimo... Ja, ja, wiesz co, mimo, jak oglądałem ten film, to miałem w głowie na pewno Damienowi się podobał. Nie, bo to jest film, który ja lubię. To jest film sensacyjny. To jest film na podstawie książek Lee Childa. Yy, tylko jest jedna rzecz. Yy, Jack Reacher to jest postać kultowa. Ona się już pojawiła, w 20, albo ja nie wiem tych książek. Jeśli w ogóle, jak już przesłuchasz te wszystkie książki, które masz na audiotece, to możesz sięgnąć po Lichilda, tylko że Lichard czytany przez Peszka albo przez ten, to w ogóle inny Lichard, niż sobie możesz wyobrazić. Bo Lichilda, przepraszam, Jack Lichard, yy, napisany przez Lichilda, to jest, to jest koleś, który ma dwa metry wzrostu, ponad sto ileś tam kilogramów wagi, więc taki, to jest taki potężny bysior, jednocześnie szalenie inteligentny, wysportowany, który po prostu jest takim człowiekiem, który nie ma swojego miejsca, podróżuje jest tam z miejsca na, na no miejsce, no jest byłym y, żandarmem wojskowym, y, jakimś takim policjantem wojskowym i on po prostu pomaga ludziom, rozwiązuje jakieś rzeczy i tak dalej. Jakieś różne sprawy jest mieszane. I Tom Cruise jest jakby wizualnie zupełnie przeciwstawny, bo jest niższy, nie jest takim muskularny, nie jest taki ciężki i tak dalej, ale jednocześnie moim zdaniem oddał jak to się mówi, sprawiedliwość tej postaci, że rzeczywiście... Taki... Tak, takiego Badesa grał, takiego, wiesz, takiego twardziela, że on w ogóle... Tak. Tam jest taka scena pojedynku, nazwijmy to, napięści, znaczy nie ten napięści, to po prostu bijatyki, gdzie wiesz, on jest tak idealny, że niczym Steven Seagal za czasów swojej świetności. Nie no, jakbyś w ogóle przytał, Nie wiem, znaczy w sensie, jakby, jak przeczytał książkę Richarda, Richarda właśnie, Jack Richard, jakąkolwiek, to zobaczysz, że po prostu w takim w takim um, natłoku myśli, no nie? który które na pewno się burzy, kiedy wiesz, bijesz się z kimś, to nie ma czasu na myślenie, ale nie, nie Jack Richard. Jack Richard analizuje wszystko w ułamkach sekund, to sekund i to wiesz, i, I to czytasz, myślmy. tak, tak, tak, i to, to wiesz, to jest wszystko przemane, te wszystkie myśli są przemane na papier i nagle dochodzi właśnie do jakiegoś pojedynku, to ta, ta cała sekwencja no, jest realizowana i to jest wiesz super, ale to jest też jakby taka postać, nie? To jest gościu, który jest niesamowicie spostrzegawczy potrafi analizować sytuację, i tak dalej, Tylko, że to jest tak, to jest taki, y, taka postać już wyidealizowana, nie? Tylko, że ja na przykład y, nie mam na koniec ja czytałem tylko kilka książek. I, i y, one mi się podobały, ale to są właśnie takie książki sensacyjne w stylu, można powiedzieć, takiej klasyki, jak Galister MacLean albo Słomiński, nie? No to jest. To jest, to, to to jest coś nie to jest stylu. to norweski kryminał generalnie. Nie, nie, nie, nie, nie. To, jest, to jest sensacja, tak. Ale Jack Reacher y, y, rewelacja, film. No, taki, taki, taka sensacyjka. Nie mi się okieniu. podoba. No, nie nie, nie, nie nazywało mi rewelacją, ale, ale na, nie, oglądało się go spoko. Ja, ja będę miał cztery gwiazdki, e, takie już swoje, żeby... Nie, na pięć ja mówię, że... czy na ile? Na pięć, no. Jak, bo ja, ja, ja generalnie, bo jak wymieniłeś filmy, które uważam, że one nie są filmami wybitnymi, ale to jest takie fantastyczne, to, jest kino sensacyjne, ogląda. które po prostu siedzisz, oglądasz, świetnie się bawisz, nie oczekujesz po prostu niczego innego, jak tylko po prostu dobrze spędzonego czasu. Bo to nie ma być albański kino Drogi, to ma być film rozrywkowy, sensacyjny. Bo takie idealnie, kino. Słuchaj, idealnie film sensacyjny, rozrywkowy, czyli agentka, spy w, w o, Gisa, żeś wyciągnął potwor. Nie, ale wiem, co to jest, żeś wyciągnął po prostu... Powiem tak, mam strasznie mieszane użycie na temat tego filmu, bo... Śmiałem się, ale... się do rozpuchu, a Właśnie nie śmiałem się do rozpuchu, ale było tam kilka rzeczy, które mi się podobały. Ja wiem, że chłopaki z masakultury Kultury strasznie, znaczy chyba Michał strasznie, strasznie miał no się podkochuje rękę. w tej aktorce, która jest Melisie? Ten... tak. E, natomiast tak. Tam jakiś był, nie chcę nic mówić, bo może Michał tego będzie słuchał, ale tam była jakaś historia z jego żoną i tak dalej, że on tam zdychał do tej aktorki i dostał to toretką po głowie. Słuchaj, to jest tak, film jest bardzo intensywnie przepełniony poczuciem humoru takim e, m, dosyć niskich lotów, ale jest tam trochę... O, zaintrygowaliśmy. No bo tam, wiesz, żart o pierdzeniu, czy nie wiem, coś, że ktoś pap, no, te poci pachy i tak dalej. Jest tam tego trochę, czy, czy jakieś wiesz, tego trochę no, tematy. No. Ale jest też trochę e, dla mnie przynajmniej bardzo zabawnych motywów. Kilka razy nawet się zaśmiałem, co, co jak na komedię to chyba dobrze. I bardzo mi się podobała kompletnie przerysowana, e, pastiżowa postać. E, tak Hama, który grał tak naprawdę siebie z wszystkich innych swoich filmów, tylko że tutaj to było po prostu widać, że to jest, to jest parodia. Czy znaczy nie wez... że on siebie gra, czy on po prostu taki jest, bo może znaczy nie, jest, Ale wez... tam są sceny, jak to on opowiada, czego to kiedyś nie zrobił <głos> że kiedyś wyrwają sobie rękę po to, żeby tą ręką coś tam pobić kogoś, a potem sobie ją przyszyć. <głos> <głos> <głos> tam... No to mi się, wiesz, widziałeś adrenalinę na pewno. Tak, tak, tak. tak. Albo no, transportera. Właśnie, no właśnie, więc tam no, wiesz, on, on gra siebie z innych filmów, tylko że jest to po prostu zabawne. Tak, tak, No tak, więc, tak. więc to nie powiedziałbym, że to jest rewelacja, bardzo daleko w stosunku do tych filmów, o których mówiliśmy to najgorszy, jak na razie, mhm. y ale, ale to nie jest też tak, że jest to jakieś kompletne dno. Spokojnie da się to obejrzeć. Natomiast dla mnie film, który był kompletnym dnem, absolutnie, to jest akurat w miarę świeże. Y jest to film... Y jest zjawa. Jego... <śmiech> nie, nie zjawa. Nie, zjawa. Spotlight. Nie Spotlight, nie aż tak no, nie nie świeże. Y to jest film y Judo Apatowa. Kojarzysz się? Tak, jasne. On... Nie, ale kojarzysz czy nie tak, tak ten... Juda kojarzy potem On nakręcił wpadkę i on nakręcił czterdziestoletniego prawiczka. Nie tylko, ale to tak z ostatnich A, filmów. no nie, no rzeczywiście, oczywiście, że kojarzę. I no, oba stop. te filmy bardzo lubię. Mm. I no. uważam, że mimo, że tam, tam tematyka czasami nisko latają te żarty, to jednak Tę, te ta filmy wpadka są... to historia z życia, nie? <laughs> tak, dosłownie. I 40-letni projekt też, nie? <laughs> w każdym razie, mimo, że te filmy są, są, są specyficzne, to ja je osobiście bardzo lubię Wpadko, uważam, że jest bardzo fajną, mądrą komedią, 45... tak. 40-letni projekt jest głupią komedią, ale jest zabawną w wielu miejscach. I teraz no wszyscy i... patrzymy na te nasze kolekcje zabawek na półkę, <laughs> Dokładnie. Nieodpakowane. <laughs> no i wykolejona jest też jego filmem. Yy... Tylko, że główną rolę i zarazem scenariusz pisała Amy Schumer. Ja oh, Jej gee. bardzo nie lubię. Ja jej strasznie nie, nie bo, o... to jest, bo to jest jedna z tych y, komiczek, nie, stand-uperek, stand która używa, jest po prostu bardzo wulgarna w swoim, w swoim znaczy tym. Generalnie ale stand są wulgarni. No Ale amerykańscy to już, wiesz, wszyscy. mają pewien taki poziom, no nie, że na przykład jest jak Jerry, y, Jerry Seinfeld. No, o, jest, teraz już nie jest... ma takich stand jak Jerry Seinfeld. No, no tak, ale, ale on był być takim świetnym obserwatorem sytuacji. Po prostu potrafi e, zrobić wiele fajnych rzeczy właśnie bez, bez używania, bez uciekania się w takie ja nie wiem, czy on w ogóle przeklinał kiedykolwiek w tych swoich stand-upach. A, a masz właśnie takich stand-uperów, którzy, którzy całkowicie bazują na, na, na wulgaryzmach i, i, i takich obscenicznych żartach i tak dalej. Jemi Schumer, y, to jest dosyć sympatyczna osoba, ale nawet jak widziałem taki y, Hollywood Reporter, chyba o ile się nie mylę, organizuje takie, ja bym to powiedział, wideopodcasty, że siedzą sobie jacyś, nie wiem, scenarzyści, reżysery, przy stole opowiadają o różnych rzeczach i wiem, że ona była zaproszona właśnie do takiego grona i ona opowiadała o tym w swoim filmie. I, I tam byli ludzie, którzy na przykład, nie wiem, scenarzysta Spotlight właśnie, był Andy Sorkin, nie, scenarzysta yy, y, Steve'a Jobsa i tak dalej, Newsroomu i tam oczywiście i to I, i ona tam po prostu, wiesz, siedziała spokojnie i wszystko, okay, ale później zaczęła opowiadać i tak dalej i tam się jej parę takich wrzutek typu, wiesz, Dick, coś tam, no nie wiem, wiesz, wróciło i jakby, jakby to, to, to, ona jest po prostu autentyczna w tym i być może, yy, yy, wiesz, ten humor, no nie, on może nie każę mu odpowiadać, ale ona on jest dosyć, dosyć zabawną osobą. Znaczy, jeśli można tak powiedzieć, że na śmieszy. No, no, Tylko w tym filmie chyba ona jest... On standuperką, natomiast tak. film jest, jest niby o miłości. komedią, ale kurde... Znaczy, jakbyś opowiedział komuś skrót fabuły, to można powiedzieć, a komedia romantyczna. No, nie, nie, to nie jest komedia romantyczna, to jest komedia taka... To jest właściwie jeden taki długi odcinek Southern Night Live, bo tam chyba w ogóle ci aktorzy grają Znaczy nie, tam gra tylko, z tam gra tylko ten, ten Jeden z tych aktorów, który ten? Bill Hader To jest film Bardzo rzadko mi to się zdarza Że mam ochotę wyłączyć to, co oglądam I nigdy do tego nie wracać Absolutnie musiałem się nie się podoba. Wymęczyłem się tobie? Nie, a pytałem, czy twojej żonie się podoba? A, nie, moje żonie się jeszcze bardziej nie podoba. Co więcej, moja żona potem zaczęła googlać i ukuła teorię spiskową, że tak naprawdę ten scenariusz to jest trochę na faktach życia tej dziewczyny, bo tam, no tak, no. tam dużo, dużo, dużo rzeczy, które ją spotkały, tak, tak. jakby się zgadzały z, z tą postacią. Czyli to jest taki, wiesz, trochę... Biopic. Trochę w krzywym auto, zwierciadle auto. Tak. biografia. Natomiast, wiesz, no ja, jak tam z kimś rozmawiałem o tym filmie, to padło pewne hasło, z którym absolutnie nie jestem w stanie się nic zgodzić, bo jest całkowicie prawdą. W filmie gra John Cena. Kojarzysz? No, ba. To jest, On jest wrestler, fantastyczny, fantastyczny aktor również. Nie wiem, czy oglądasz taki film Marine? Ja nie, oglądałem. nie, no to stary, zapisz sobie. Naprawdę, Piotrek, jeszcze mi że Jeszcze dzisiaj włącz codziennik, stary. Zrozumieją fani codziennika. Obejrzy Marin. W każdym razie Johnsena, i wyobraź sobie, że z całego filmu on gra jedną małą rulkę, to właściwie on jest y, źródłem najśmieszniejszych żartów. Najbardziej się śmiałem w momencie, w którym na samym początku on się pojawia, jak potem jego dziennika, to, to właściwie Będzisz, kończy się. Że... Więc Jeśli jeżeli... chodzi o żarty z, z Johnem Seną, to przepraszam, muszę to powiedzieć, to niech sobie każdy wygoogla, jak, jak Dwayne Johnson sobie żartuje z Johna Seny. To jest po prostu rewelacja, jak mu śpiewa piosenki i tak dalej. To jest... I dlatego wrestling jest tak popularny w Stanach. Wygooglujcie sobie The Rock i John Cena i po prostu jak, jak go disuje. Rewelacja. No to ja, ja, ja, ja spojluję ten żart, bo, bo, bo mówię, nie warto oglądać tego filmu, więc to no nie będzie, ten, nie, nie, nic nie stracicie. Jest scena, gdzie on, bo on jest chłopakiem tej dziewczyny, znaczy są, są, są kochankami, no, i w trakcie seksu ona chce, żeby on jej e, e, Dirty Talk zrobił, tak zwany. O kurcze. jak to się mówi? Świntuszu. E, no, no, no, świntuszu, o. No, tak. No mu, o, wiesz, wiesz, wiesz, że tego nie umiem. Proszę cię, spróbuj, spróbuj. No są tak, e, no. Zaraz dam tobie swoją dawkę protein. <grym> Bo generalnie gra mięśniaka, który myśli tylko i o siłowni i skupia się strasznie mocno na swoim ciele. Mhm. Więc nawet w ramach świnturzenia właśnie zaczyna rzucać tego typu teksty, co autentycznie jest zabawne. W kilku innych momentach, jak tam ona właśnie pytała go, czemu, czemu on jej się podoba, znaczy czemu, czemu on z nią jest, czemu jej się podoba, to zaczyna mówić, że no, masz, masz takie męskie ciało, masz taki tyłek futbolisty. Więc no autentycznie, to jeżeli to jest są, są najwybitniejsze żarty z tego filmu, to tego filmu naprawdę nie warto oglądać. Więc mm -hmm. nawet jeśli lubicie pana Apotoła, to lepiej obejrzycie jakiś jego starszy film, absolutnie zero cooldownów, kompletnie żadnej foki polecenia nie, nie warto. Mm. A, a propos bazowania na... na tak strasznie na... wymęczył. To ja, to ja ci polecę pewną komedię. Być może będzie cię. Yy... Może cię się zainteresuje. Powiedz mi tylko, Piotrze, jedną rzecz. Czy lubiłeś komedię z Griswoldami? Tak, tak, lubiłem. Czy wiesz, humor, ale... że jest kontynuacja. Powódźli? Tak, tylko nie ci sami Griswoldowie, tylko Griswoldowie w postaci młodszej. Generalnie chodzi o to, że jest yy, że Rusty Griswold, czyli syn. Griswolda starego, czyli którego grał Chevy Chase, zabiera swoją rodzinę właśnie też na taką wycieczkę, trochę w, w stylu tego, co robili jego rodzice. Żeby czyli remake i rob... dotarły również do Griswoldów. Tylko widzisz, to nie jest taki remake, to jest, to jest, to jest zupełnie coś, coś nowego i powiem tak, Film jest generalnie dla dorosłych. więc Kali okay, Banditą da... gra. <grystynę> są... <grystynę> tak, tak, tak, tak. Ona gra w ogóle żonę właśnie tego tego i, i matkę i dwójki dzieci, zresztą w ogóle fantastyczna. To jest naprawdę fajnie zrobiony film komediowy. Bez... Ja, powinieneś dodać, że, że Griswolda Baldwin właśnie zerknął gra, znaczy tego syna, gra aktor z, znany z Vegas. No ta, ta, tak, tak, tak, tak, tak. No więc jakby... Dla mnie, dla mnie w ogóle ta, ta obsada, no nie? Właśnie Christina Applegate i tego Trumpsa, ona już, już jest, wiesz, obiecująca. Już obiecująca. Están... Obie obie, I ja przyznam się bez bicia. Jak ja zacząłem oglądać wakacje, to nie wiem, gdzieś zupełnie dopiero oczywiście jak się pojawiają nazwiska i tak dalej, to wiesz, do, tommm... no tak, rzeczywiście, no to jest to jest jakieś odcinanie kopanu od, od tego takiego właśnie od starych Griswoldów. I Ci, te stare Griswoldy, one są bardzo specyficzne i, i odcinano już od nich kupony y, y, przynajmniej raz. I to były te to, to by ci Griswoldy w Las Vegas, nie wiem czy oglądałeś, i one wyszły tak średnio. Bo klasyką to jest jednak, wiesz, Europejskie Wakacje mm. i, i Witaj Święty Mikołaju to są, to są jakby takie dwa filmy, to jest absolutna klasyka. No i oczywiście oryginalne Wakacje, gdzie oni podróżują do tego e, parku rozrywki, który okazuje się być zamkniętym. Taki mały spoiler. Ale to jest po prostu fantastyczne, że to też jest... Te, te vaca vacation, Wakacje, te nowe, one są zrobione trochę właśnie w tej, na tej modzie Robimy Remake, czyli bierzemy te najlepsze rzeczy z poprzedniego, z tego oryginalnego filmu, ale my wrzucamy tam nowe pomysły wrzucamy tam nowe nowe historie nowe postacie i tak dalej więc jakby jakby oś takie taki wiesz taka najprostsza rzecz no nie to jest, jest taka sama, ale wszystko inne jest inne i to jest bardzo śmieszny film, przynajmniej ja się zaśmiałem tam wielokrotnie, a wiesz jak to jest, że że jak jesteś sam i tak oglądasz film i nagle zaczynasz parskać śmiechem, to znaczy, że zrobili coś dobrze, że znaczy, że komedia się udała, bo czasami może, że będzie naprawdę świetny film, świetną komedię, ale na przykład nie śmiać się na głos, tylko tak wewnętrznie, no nie, aha, wiem tutaj twórcy zrobili takie nawiązanie z sprytem i tak wiesz, i śmiejesz się w swojej głowie tak, a tak na zewnątrz to po prostu spływa to po tobie, jak, jak, jak, wiesz, jak, jak nie wiem, woda z, z rynny. No po prostu jest, jest, jest naprawdę fajny fajne. Tak, masz rację, bo istnieje coś takiego społeczne poczucie chmuru i dlatego ludzie, którzy idą na te słabe kabarety, ale jest ich 30 na sali, to wszyscy o, się zaśmiewają. To jest w ogóle A, super A Potem sprawa. ten sam kabaret przed, przed, przed telewizorem jest taki, jezu, ja się z tego śmiałem. Dlatego właśnie y, wszystkie sitcomy amerykańskie mają ten, ten taki śmiech Zofu, który mm -hmm. czasami jest po prostu fatalny, bo powoduje, że nawet nieśmieszne rzeczy, no nie ma, mają być śmieszne właśnie, bo się pojawia śmiech. A czasami jest tak, że... Bo na przykład, nie wiem, są takie fantastyczne komedie, jeżeli się nie mylę, rodzina ten Modern Family. To, to, to, mhm, ja to, bardzo to... lubię ten serial. Chyba nie ma nie No właśnie, tak, mathematic... to, to się na pewno jakoś nazywa, bo Modern family to jest tym takim gatunkiem, gdzie niby to jest pseudo reality show, Znaczy to jest, nie jest, a, no jest taki... są to takie przerywniczki, że, że bohaterowie tak jak do office i cała reszta. No no, no wiem, no, wiem, wie, wie, wie, na wie. bank tak. to jest ma, ma jakąś specyficzną nazwę, ale to. O, na pewno, tak. Czemu nie jest na już wymyślili, wszystko. Ale generalnie właśnie. Czyli Griswoldowie mówisz, a jak się nazwał ogóle ten film, coś też zwierciadłem po polsku? Nie, po prostu vacation, wakacje. Aha, wakacje. Znaczy, okay. Nie wiem, jak się, jak się polski tytuł nazywa. Jak znasz, życie bo... na pewno wymyśli jakieś nawiązanie do. Nie, no zdaje się, że po prostu jest. Yy... Znaczy, wiesz, w nowym zwierciadle wakacje, z tego co mi tutaj podpowiada Wikipedia. <laughs> o, widzisz, mówię że to jest będzie zwierciadło. <laughs> co jest w ogóle absurdem, no nie? Bo no, kto w kojarzy... to w ogóle nie to byli w krzywym zwierciadle. Nie, Nie, bo chodzi o to, że yy, Nasza Lampunst. To było, to było coś, co, co był jakby taką marką, no nie? To, bo to nie tylko było National Lampuns, no nie tamte filmy z, z Gizolanami, tylko to była część jakby takich, takich serii filmów komediowych, no nie? Tak mi się wydaje, że to jakieś, taki, taka, taka marka, ale to nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły pod tym względem. Ale wakacje wakacje polecam. Foka polecenie tak zwana. Mm -hmm, mm -hmm. No dobrze, słuchaj, idźmy dalej, bo jeszcze nie skończyłem filmu. No bo no, no, też mam parę, tak wiesz, to tak przetekajmy. To, to, to ja będę ci, co dwa twoje tytuły będę jakiś rzucał od Nie, siebie. to by już tylko trzy zostały, to teraz po każdym moim rzucałem. No dobrze. A więc wyobraź sobie, że obejrzałem też Godzillę. O, no i w, w porządku, jak ci się No podobało? i to chyba właśnie, no okej, okay. znaczy, wiesz... Podobało ci się, to że tego Godzilla tak długo nie było widać, że to był taki spokojny film? Podobało ci się to Tokyo Jungle? Powiem ci tak, oni zrobili... Na całkiem interesującym motyw, bo z filmu o walczących za sobą dwóch wielkich potworach zrobili coś na kształt dramatu. No bo tam, wiesz, oczywiście to w wielkim, wielkim cudzysłowie dramatum, no bo to jest tak naprawdę wiesz historia. On, on wraca do rodziny, próbuje się tam z nimi spotkać, ten główny bohater. Tak, Heisenberg tam jest z Breaking Heisenberg też się wiesz, pojawi. Tam jest dramatyczna historia, tam, tam generalnie jest dramat tyle dwóch napieprzających się potworów. Znaczy trzech tak naprawdę w ogóle, więc to jest trochę kosmos, że tam się udało i że to gra. No bo, bo, bo tam, tam nic nie zużyta w tym filmie tak naprawdę. To wszystko nie, się, on jest się, świetnie zrobiony. Bardzo, ok, bardzo dobrze London. zmontowany konstrukcyjnie, wiesz, on po prostu bardzo fajnie stopiuje napięcie. Od momentu, kiedy wiesz, coś się zaczyna dziać i widzisz w ogóle. Bo tam jakby godzina, to może być spoiler dla kogoś, ale godzina nie pojawia się od razu. Nie? To jest jakby ten, ten czas do oczekiwania. No nie? On, on jest. Tak, to jest tak zrobione, żebyś ty nie nudził się, a jednocześnie, żeby to napięcie było w sobie budowane, żeby taki niepokój był w sobie wywoływany, ale z drugiej strony, to możesz zupełnie na ten film iść na jako takie kino, takie rozrywkowe, właśnie po to, żeby oglądać, jak, jak wielkie, wielkie potwory okładają się i, i, i nie wiem, niszczą miasto i to się będziesz dobrze bawił. Gdzieś tam jest taki element. Nie wiem, czy widziałeś ten, ten, ten film? Pacific Rim, tak, z robotami. Nie widziałem. Mam, mam na tym nagrany na, na, na dekoderze, ale jeszcze nie widziałem. Tak w sumie. No to... Zbieram się do niego, jak pies dojeżdża. Że... No to tam masz generalnie, jakby. Bez, na bez dramatu. Podwory, tak. Bez dramatu, tak. W ogóle cała ta koncepcja w ogóle to dla mnie to jest coś, czego ja nie mogę tego zrozumieć. Jednocześnie rozumiem, że to jest jakiś tam pomysł na, na coś nowego. Czyli ta, ta kwestia tego, tej synchronizacji. że każdego wielkiego robota, tak naprawdę masz w seryum dwie osoby, które są jakby idealnie zgrane i to przeważnie są jacyś, nie wiem, bracia, nie, jakaś bracia. rodzina i tak dalej, wiesz, taka jest, no, ale to jest, ale to jest właśnie film, w którym te potwory cały czas się pojawiają i ta, wiesz, ta walka jest, by ten dramat ma bardzo marginalne znaczenie. No, ale... A wiesz, to dla mnie było, co jest najlepsze, dowiedziałem się o tym po, po filmie dopiero, znaczy, bo, bo ja w ogóle, w ogóle tego nie skojarzyłem, natomiast potem jak, jak tam rozmawiałem z Rafałem, pozdrawiam, to, to, to mi o tym powiedział, że m, głównego bohatera gra tak zwany Kikas. Tak, tak. Bo ja w ogóle, jest, w ogóle tego nie skojarzyłem. To, to jest w ogóle bardzo młody nie? aktor. To jest bardzo młody aktor. I on, on też w ogóle też gra w, w tych nowych Avengersach. Age of Ultron. Tego Quicksilvera, ja myślą tak się on nazywa. tego, co Tak szybko biega. I on po prostu jest zupełnie inną postacią, bo on niesamowitą muskulaturę przygrył, nie? Że jest po prostu taki... Bo no tak, nie? Takiego żołnierza, który jest mocno przypakowany, jak to żołnierze powinni być, i tak dalej. A w Kikasie to był taki, taki ale nie? Taki, no, biegał z tym zielonym stroju, i. Co i... sumie to ma sens, no bo Kikas jest ile pewnie z, z jakiegoś 2010 roku, 2011, to 2011? No wiesz, jak roku... wygląda ta, ta aktorka, która gra tą dziewczynkę. To właśnie! Ona teraz to jest już to... jest kobietą. Tak, tak Jak to, jak to mam internet, mówi, że dojrzałość sprawiła się dobrze. Tak, tak. Szymona, hmm. nad, y, nawet teraz w jakichś takich y, horrorach, jakichś slapstickach jest. Y, to może ja. Teraz się proszę. To ja wrzucę takiego w ogóle strasznego, taką straszną podeszwą że ale pomyślałem, że jak ktoś lubi filmy science fiction i lubi Rutgera Hauera, to o. nie ma lepszego filmu, który powinien obejrzeć, niż Split Second z 1992 roku. Split Second? No, tam gra na przykład... To to gra tak, ale to z grą w ogóle nie ma nic wspólnego, bo to nawet nie jest, wiesz, o samochodach. To jest generalnie Londyn przyszłości i to jest Londyn przyszłości takiej naszej teraźniejszości bardziej, ale, ale chodzi o to, że globalne ocieplenie, wiesz, jakieś takie dramatyczne załamania pogody spowodowały, że Londyn właściwie jest pod wodą. Ale to nie jest tak, że on jest zalany, że tam, wiesz, tylko amfibium może się poszedzić, ale po prostu jest, wiesz, pełno kału, nasz znaczy kałuż, no. po prostu pewne dzielnice są zalane, Pewne dzielnice są w, w, w, pokryte nad, nie wiem, nad kałużami i tak dalej, ale cały czas jakby pada deszcz. Jest taki mroczny klimat, wiesz, i tak dalej. I masz właśnie motyw jakiegoś potwora, yy, który zabija ludzi. No to, I to, wiesz, jakiś koleś, nie, jakiś, yy, no nie wiem, Hannibal Lecter, czy coś w tym stylu. I masz właśnie Rutger Hauer'a, który gra takiego... <laughs> można powiedzieć, łowcy androidów, tylko że taki, jego, jego interpretacja łowcy androidów i to jest film fatalnie wyreżyserowany, bo oni nie pokierowali Rudgerem Hauerem na tyle, żeby on nie przesadzał z, tą, z, z, z, z tym aktorstwem po prostu jest tam, ale to się ogląda po latach, jako, jako, jako, jako filmy z tej takiej, wiesz, kich, takie, takie filmy z VHS-u, gdzie jakby przymykasz oko na ten kicz, na, na, na, na tą grę aktorską i tak dalej, tylko jakby chłoniesz ten klimat tego futurystycznego Londynu, e, tego kolesia, który e, pije kawę i używa długopisów tylko do tego, żeby mieszać cukier w niej. Wiesz, po prostu to jest, wiesz, taki typ człowieka, który po prostu żyje jakąś rządzą, który chce się zemścić na mordercy swojego partnera nie? i tak dalej, i tak dalej. On jest niezrównoważony, ale jednocześnie, wiesz, policja potrzebuje takich takich ludzi i tak dalej. No, ale to jest naprawdę ciekawy film. Jak ktoś chce co po prostu zobaczyć, jak kiedyś filmy science fiction wyglądały a, i, i powie na przykład później, że Edge of Tomorrow jest filmem słabym, albo coś na stylu, albo nie wiem, że że, że jak się nazywa ten film z matem Damonem, co... Marsjanin. Co, co, co, co, co? Nie, nie, nie, nie, nie Marsjanin. Nie, nie, Interstellar. Taki, z tą... No, jeszcze jeden. Ten jest taki... wiem tego gościa Eli Elysium. od... od... Nie, Elysium. Elysium, tak. Elysium, Elysium. Elysium. Tak. No, to, jak się powiesz, że Elysium, Elysium jest... naprawdę sobie obejrzy taki split second, nie? To jest, Powód to jest, do przeszłości no. prawdziwy. Ale, ale mnie się podoba jako właśnie taka podróż sentimentalna, 92 rok. E, super sprawa. A Rudgera Haura oczywiście lubię, bo to jest, bo to jest gościu, który <głos> który jest Holendem. Zrobił karierę w Ameryce, oczywiście. I dopiero jak go posłuchasz w wywiadach, to, to jesteś w stanie jakby zauważyć, że on nie jest, że on, że on rzeczywiście jest obcokreowcem. No, ale to jest, zna historia, nie chcę się tutaj rozwodzić. Oddaję głos. No to teraz, uwaga, uwaga, też słuchar kilkuletni, czy tam, nie wiem, chyba pewnie dwuletni. Man of Steel. Proszę ja ciebie. Czyli Superman. No to wiesz co, jesteś świeżo po tym filmie. Przypomnij, nie? Przypomnij mi, czy rzeczywiście tamto metropolis zostało zniszczone? I pod koniec tego filmu, że tam się działo. Czy tam ludzie strasznie płaczą, że wiesz co? jakieś szkody były? Ja słyszałem, dobra, że... te płacze, więc oglądając film, zwróciłem na to podwójną. Robiłem zapiski, nie? No o, Empire State Building. Nie da się. 250 milionów dolarów. damage, który tam jest, to jest generalnie gigantyczny. Tam, wiesz, oni, oni jak się te postacie biją ze sobą, to uderza siebie pięścią i one lecąc niszczy trzy budynki po tym, jak dostał cios, i leci do tyłu. Generalnie, no... Widzisz, nie, i, i teraz tak, czy... mnie. Ale to mi się pytanie, czy obejrzałeś ten film i czy teraz, biorąc pod uwagę też swoje doświadczenie zawodowe, czy dochodzisz do wniosku, że warto było poświęcić to miasto, żeby ocalić świat? Czy po prostu tak zniszczenia są tak dramatyczne, że dochodzisz do wniosku, że nie ma sensu no nie, w ogóle żyć w tym świecie lepiej, żeby ten cały świat zniszczyli, niż w świadomości, Słuchaj, że... Budowlana s... prawda, budowlana, budowlana prawda yy, zawodowa mówi tak, że nie ma nic lepszego niż dobre kataklizmy, więc <śmiech> no, trzeba no, będzie to... wszystko potem odbudowywać. Nie ma tak jak boom na budownictwo, tak, <śmiech> bo bo tak w dobrym trzęsieniu ziemi, tak. Dokładnie tak, więc... Nie, znaczy... M, ja po obejrzeniu Man of Steel mam nadzieję, że oni wyciągnęli wnioski z tego, co tam internety całe szumiały, i że Batman i Superman będzie trochę inny filmem, bo jednak... Czy wiesz wiesz bo to, co ja słyszałem? Że to jest zaplanowane było, po to, żeby nie, właśnie ja zrobić że, ten konflikt. Że, że, że walka Batmana, ta finałowa walka Batmana i, i Supermana, ona się przeniesie do Smallville i jedynie co tam zniszczą to jakąś starą stodołę. Więc jest generalnie obrońcy praw zabytkowych budynków kilkuletnich, typu właśnie, nie wiem, Freedom Tower, albo coś takiego, będą zadowoleni. Czyli to generalnie to ten film... Y no, nie powalił mnie, bo ja wiem, że filmy superbohaterskie należy patrzeć na nie z dużym przymrużeniem oka, ale jakoś, kurczę, ten cały generał Zod, czy tam jakkolwiek on tak. się nazywał, ten cały, wiesz, wielki konflikt, że, no, no znaczy, inaczej, ten film przedstawiał pojedynek dwóch przepotężnych herosów, którzy z naszego punktu widzenia byli prawie bogami bo umieją latać, są niezniszczalni i tak dalej. Szybko czytają. Szybko czytają, tak. A tak naprawdę nie było widać tej, w tej ich w walce brakowało mi, bo to, że jeden drugiego uderzył i przez to leciał i niszczył pół miasta, to okej, okay, ale właśnie to tak jakby przykrywało fajnie, faktyczność tego, tej, tej, tej, tej mocy tego pojedynku. Bo tam było tak, tak napieprzone tymi efektami i wszystkim, że tak naprawdę wcale nie było widać, że oni naprawdę ze sobą walczą. Bo jeden drugiego uderzył, leciał przez pół miasto, przez to potem rył, no tak. rył sobą ale asfalt. Widzisz, wiesz, ale jaki jest problem z, z oddaniem skali właśnie pojedynku bogów. Tak jak znaczy, oni to chyba za dużo poszli, bo właśnie... No ale nie, no, widzisz, chodzi o to, nie że nie ta skala scenariusze... to powinna być taka, że gdyby, gdyby się dało, to powinien, wiesz, dostać w, w szczękę taki łotr taki i przylecieć yy, właśnie Półkuli przez... Ziemskiej, Półkuli ziemskiej, albo coś na stylu, bo wiesz, no możesz zrobić fajną walkę ala la Jet w, w, w The One i to się ogląda fantastycznie, albo ala nie wiem, ktokolwiek z walkę z Matrixa, tylko, że to jest malutkie. To nie oddaje skali. To wygląda fenomenalnie, bo tam jest, wiesz, efekty jakiś kung fu, karate mistrz, ale to nie oddaje skali. I dopiero, jak widzisz, że jak dwóch gości się bije, dwie mróweczki biją się, a jednocześnie po prostu, yy, wiesz, niszczą miasto, to znaczy, że to rzeczywiście była... Yy, to nie było taki, taki pojednek, wiesz, dwóch gości, którzy się biją o kobietę, no nie? Tylko, tylko rzeczywiście coś coś może nie, Tylko, że widzisz, nie wiem, czy to film tak naprawdę... Oprócz tego, że oni chcieli zrobić kolejny raz opowiedzieć historię Supermana, to, to czy, czy ten film w ogóle coś wnosił? Czy on, czy on był e, poza właśnie takim blockbusterem i chęcią zrobienia e, filmu o Supermanie czym, czymś, czymś, czymś wyjątkowym? No generalnie nie, to, to nie jest tak, że ten film jest jakiś strasznie zły, ale to też nie jest tak, że, że, że można go polecić, że koniecznie trzeba go zobaczyć z tych... Inne filmy, które dzisiaj o nich mówiliśmy, to, to lepiej zobacz. Zdecydowanie, wakacje, polecam od siebie Men from Uncle, <laughs> Spy. Słuchaj, a jak jesteś. Masz tutaj teraz coś, wrzucasz na, na No tymi, mogę wrzucić. Tymi? To może serial dla zmiany? Tylko o, serial. nie, bo właśnie chcę przejść do serialu. Serial, serial V, goście. To jest serial, który niestety miał tylko dwa sezony. I ja się strasznie teraz podkręciłem właśnie na, na, na zrobienie sobie takiej wycieczki sentymentalnej do tego serialu, dlatego że skończyłem Exxon 2. I o x 2 dzisiaj nie będziemy rozmawiać, i nie rozmawialiśmy też i, i czasu już nie, nie będzie, ale tam jest bardzo wiele podobnych elementów yy, w x właśnie, dwa jakie były w tym serialu. I o ile... W... Pamiętasz, wiesz, w ogóle ten serial? Wi no, Goście? To znaczy serial, kurczę... To jest, to jest remake starego serialu yy, z sprzed, sprzed, nie wiem, 30 lat, o ile dobrze się nie wiem, może coś w tym stylu, ale generalnie fabuła jest taka, jaka była w wielu filmach science fiction, na przykład, nie wiem, tak, nie wiem czy oglądałeś Ziemia Ostatnie Starcie. Tam nie? byli ci tacy ludzie, znaczy ludzie, tam byli te takie tak. osoby z wielkimi czaszkami? Znaczy, takie na napaćkane mieli takie granatowe stroje, do że Tak, to, to to absolutnie. Final no, Encounter, coś takiego. Wiesz, zna. że ja e... nie kojarzę tego w Wigosie? W Wigosie tam gra na przykład Morena, ojejku, nazwiska nie pamiętam, ale to jest ta sama dziewczyna, która grała i w Homeland i Firefly i w Deadpoolu, Zabaw rozmowy, a ja teraz tutaj wyszukam nazwiska. Znaczy, Ja patrzę na, na, na zawsze w takiej sytuacji na zdjęcia z tego filmu i one wyglądają bardzo zaskakująco, właśnie ta aktorka, o której wspominasz, Bakarin atrakcyjna kobieta. Morena Bakarin. No, no. Ma to, duże zęby. To bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. Znaczyna? Ja zauważyłem, że ona jest po prostu bardzo ładna. A, ale chodzi o to, że w, w gościach mamy. Mamy taką inwazję, nie inwazję obcych. Po prostu pewnego pięknego dnia, nic tego nie zawego, nad wszystkimi większymi, największymi miastami, takimi kluczowymi miastami, niemal jak w dniu niepodległości, pojawiają się statki obcych. Tylko zamiast po prostu włączyć jakąś sekwencję destrukcji i zniszczenia tych miast, pojawia się tam wielki komunikat, cześć, przybywamy w pokoju, e, potrzebujemy tego, czego wy macie za dużo, czy tam wody, a my możemy wam zaoferować, nie wiem, technologię, no nie i tak dalej, tak dalej. I generalnie cały, cały ten serial opowiada właśnie historię tego pierwszego kontaktu, ale na taką ogromną skalę. Czyli nie, wiesz, Roswell i, i tam jakiś zastrzelony ufok i tak e, dalej, tylko po prostu co by było, gdyby cywilizacje e, spotkały się właśnie w taki sposób, że przylatują i robią to w taki pokojowy sposób, i to jest wszystko podejrzane, nie? Bo to tak, tak zbyt idealne. I że to, że ci obcy wyglądają jak ludzie i że ta fizjonomia, nie? Że, że, że wszystko jest I masz po prostu niesamowity taki... Bo to się wszystko oczywiście wyjaśnia, że tam jest jakiś ukryty cel, nie? Że tam coś jest. Że, że, że oni coś więcej chcą osiągnąć niż tylko po prostu nawiązać przyjaźń z ludzkością. No i masz właśnie... Co się okazuje, jest mały spoiler, ale to się wyjaśnia właściwie w pierwszym odcinku, że to nie są tak naprawdę ludzie, tylko... Ci, co nie chcą usłyszeć, nie muszy? Ja szczury. Tylko, że mają takie stroje w postaci właśnie ludzkiej skóry. I to jest właśnie fajne, że masz cały ten motyw z obcymi, którzy już wcześniej byli na, przybyli na, na, na, ziemię, jakby zinfiltrowali dużo kluczowych, jakby stanowisk, nie, bo tam jeden, jedna z postaci tam wiesz, jest w FBI i tak dalej, nie chcę wchodzić szczegóły. No i też właśnie tworzy się ta piąta kolumna, ta słynna piąta kolumna, ten ruch oporu który chce się przeciwstawić, no nie? I masz właśnie ten tę konspirację, bo, bo tak samo jak yy, powiedzmy na wysokim szczeblu są ci, ci, ci obcy, no nie? W tym tak samo bardzo wysoko umiejscowiona jest też piąta kolumna wśród, wśród tych, tych obcych na pokładzie. Ale to jest bardzo fajna seria. Nie, nie, nie wiem, dlaczego on się nie przyjął. Być może to nie był taki moment, dobry moment na, na, na science fiction, ale to jest 2009 rok. I, i, I naprawdę mi się bardzo bardzo, bardzo podoba. Szczególnie właśnie w tym kontekście, że teraz jak jest znowu moda na science fiction. A to jest mocno obyczajowy serial pod wieloma względami, więc możesz go oglądać normalnie z matką, żoną, kochanką. I też mi się spodoba. Nie tylko hmm. fani science fiction. Znajdź coś w nim dla siebie. A jak już mówię, ktoś, kto gra w XCOM 2, to może sobie traktować to jako taki dodatek, jak ten serial do Quantum Break. Dobra. A jak przy serialach jesteśmy, to wziąłbym się i obejrzałem Daredevil'a Netflixowego, który to święcił triumfy na wszystkich nazwijmy to internetowych miejscach związanych z popkulturą jakieś pół roku temu, czy tam nawet trochę dłużej. Później to... przyszła Jessica Jones i wszyscy zapomnieli Daredevil. E, no, Jessica Jones teraz oglądam. Natomiast hmm, powiem Ci, że oglądałeś to w ogóle? Tak, oglądałem. Obejrzałem wszystkie odcinki. No, powiem tak. To jest serial, który jest zrobiony bardzo ciekawie, dlatego, że on równy nacisk na, na, boha na postać bohatera, znaczy nie, wróć, że dużo, dużo tak, tak, jakby tak samo wiele czasu poświęca na, na pokazanie genezy m, tego głównego bohatera, czy Daredevil'a, tak. jak i jego arcynemesisa, kingpina. Tak. I w jednym, w drugim przypadku jakby ich y, zachowanie nie jest są znaczy, Tak, wie, I w można w sensie... powiedzieć, że mimo, że ten jest totalnym potworem i tak dalej, to widzisz, że, że, że jakby z czego się ten potwór jakby zrodził, no nie? Znaczy, I tak naprawdę to, to, właśnie, to, to jest tak zrobione, że to musisz sobie przypominać o tym, że on jest totalnym potworem, bo w większości no jest przedstawiony jako bardzo nieporadny, znaczy może nie tyle nieporadny, jak y, serial jest tak zbudowany, że absolutnie bez żadnego problemu jesteś w stanie mu w pełni współczuć. No jesteś i, i właściwie I to, jest to można świetna, powiedzieć, że... bo jak dochodzi tak. do, tego, do tego pojedynku... Nie, mi się którego... wydaje, że właściwie Wiesz. wszyscy po obejrzeniu y, w ogóle tego, y, tego, tego serialu to właściwie kibicują bardziej Kingpinowi i chcą obejrzeć dalszą historię Kingpina niż y, oglądać historię Daredevila. Ja jestem Miem. w stanie się założyć, że 90% ludzi, którzy oglądali ten serial chcą dowiedzieć się, co się dalej dzieje z Kingpinem, a nie to, co się dzieje z, z, tam, y, z tym herosem. No, pojawił się zwiastun drugiego sezonu ostatnio, oficjalny. No i co jest ciekawe, to dla mnie Panisher zawsze był pozytywnym bohaterem. czy znaczy, w sensie Jaki wiem, że... Jaki No on tam zabijał tony ludzi, nie? W a warsztat. mówisz o Panisherze? Mówię o Panisherze. Bo... Widziałeś a... drugiego, trailer drugiego sezonu? To Panisher się pojawia w Daredevilu? Tak, i o. trailer jest bo, zrobiony w ten sposób, że Panisher jest, że tak powiem, głównym złym, w... znaczy inaczej, nie wiem czy głównym, ale jest antagonistą Daredevila. No bo wiesz, on jednak zabija ludzi, to tak dużo tych ludzi zabija. No to tam, była taka postać, cały... która wiesz, jak Batman to tak się wiesz to on pieści z tymi przestępcami, to tamten, tam, wiesz. I właśnie no, no zwiastun sugeruje, że konflikt będzie między tymi dwoma postaciami, natomiast jest to dla mnie tyle ciekawe, że, że jednak ja z komiksów kojarzyłem Punishera jako tego dobrego, oczywiście mającego dosyć specyficzne środki działania, w przeciwieństwie do większości bohaterów, superbohaterów, ale jednak on znaczy... zawsze, on niewinnych bronił i krzywdził tylko tych złych. Znaczy z tego co ja pamiętam, jeśli chodzi o Punishera, bo to jest tak, że on po prostu po tej tragedii, jaka go spotkała, tak, czyli zamordowanie jego rodziny. Zaczął poradzić wendetę. Wendettę i tak, i, i ta wendetta polegała na tym, że on po prostu nie ma zmił się, zabija wszystkich, których uznaje za, za złych, za przestępstwa i tak dalej. Jakby dla niego to ścierwo nie ma. Nie mam dlatego dla ścierwam miejsca na, na, na tak, tej pięknej ziemi. Tak. I on po prostu załatwia to szybko i rozwiązuje problemy policji, kosztów związanych prawda, z, z, z, z, tam, z więzieniem, i tak dalej, więc, więc jakby rzeczywiście pod tym względem jest bardzo pozytywny dla podatnika to charakter, ale poza tym to ja nie pamiętam, żeby on był jakoś taką postacią, to można sympatyzować. Ja z nim Chociaż... zawsze sympatyzowałem. Ja jak czytałem komiksy, uwielbiałem jego, bo mój ulubiony a Jak się nazy... Bo wiem, że pani w ogóle doczekał się wielu ekranizacji. Y, filmowych. No była po, ekranizacja, gdzie grał ten taki. Wielki, wielki, tak, dokładnie, wielki, wielki rusek. Znaczy, był rusek też Niemiec, tak naprawdę. A to ale był całkiem spoko film. On był, on był, Tak. Znaczy on był trochę za łagodny, jak na pani Szera, ale, ale był całkiem okej. Okay. Natomiast był... jeszcze jedną rzecz o Kingpinie chcę powiedzieć, mm -hmm. Tfu, o Kingpinie, że mm, właśnie. Y, ja pamiętam Kingpina nie z komiksów, tylko pamiętam go z serialu o Spider-Manie animowanym z lat tak. 90 I to jest tak zupełnie odmienna postać. Nie no, to, była, to była jedyna rzecz, która mnie w Daredevilu trochę rozpraszała, bo ja miałem w głowie zapamiętaną postać Kingpina jako takiego bezwzględnego, twardego jak kawał skała. H, wielkie kawał tak, bydle, tak, Wielkie bydle, Wielkie które, które głowy miażdży niczym, niczym te orzechy laskowe wielkimi dłońmi. On był w ogóle karykaturalnie ogromny. W, w, tak. w tamtym serialu. i W komiksach, jak chce poszukać obrazków, też. No nie, A To tak jakby, wiesz, w tym momencie, że każdy gruby to zły. Że to ten On jest no. taki, taką momentami wręcz ciepłą kruchą. Znaczy, okej, okay, jak on się zdenerwuje, to potrafi komuś głowę rozczaskać drzwiami bez żadnego problemu ani zastanowienia, ale, ale on jest, no, bardzo łatwo mu współczuć i sympatyzować z nimi, i uznać, że co za biedny chłopak, tak, go tam straszne te rzeczy spotykają. No, no, no. no, Nie, no, to jest... Yy, dlatego wydaje mi się, że, że dużo, dużo ciekawszą postacią po prostu jest właśnie ten Kingpin. Właśnie ze względu na tego, że oni wzięli postać, która istnieje w uniwersum i przedstawili ją w sposób zupełnie niespodziewany dla, dla, dla widza. I on się tym zainteresował. Daredevil w wielu, w wielu aspektach to jest właściwie Jota w jota, ta sama postać, którą znamy z, z komiksów. No, dla, wiesz, cała ta geneza, jaką... Jak on doznał tego uszkodzenia wzroku, jak, jak zaczął szkolić się razem z tym, z tym jak się nazywa ten, ten mistrz. Stick. Stickiem, tak, ze Stickiem. To jest, to jest wszystko coś, co ja na przykład znając z tego. W ogóle ta geneza nie była dla mnie niczym zaskakującym. Generał ten moment tego serialu kiedy on strój zakłada. Dużo, dużo. Ja mam, widzisz, ja z jednej strony oglądam te wszystkie filmy, czy te komiksy i tak dalej, ale z drugiej strony zawsze te pelerynki i te, te gumowe stroje mi, mi trochę kują w oczy. I w momencie, w którym Daredevil był taki, bo ten cały, cały serial jest bardzo jest rzeczywisty. Okej, okay, tam się, wiesz, no, no, ta geneza komiksowa innych postaci, czy jakichś ninjasów i tak dalej jest jak najbardziej. Ale to wszystko jest w stanie spokojnie łyknąć. A w momencie, w którym on zakłada te, te lajkry i różki ma na głowie, Trochę mi to było, ale, ale no... no bo zobaczmy, jak, problem czy... problem z, z, z, z, z tymi stroniami Superman, w Superman, w ogóle bohaterów, jest taki, że te stroje powstały wtedy, kiedy chyba nie było czegoś takiego jak wstyd założyć majtki na spodnie. Nie? No po prostu. I wiesz, większość tych postaci, nawet jeśli oni mają jednokolorowe stroje, to widać, że oni mają po prostu majtki założone na getry. I to jest po prostu coś, co w dzisiejszych czasach się w ogóle nie sprawdza. I na przykład... Za każdym razem, jak tworzą kolejny jakiś serial typu Supergirl, czy typu jakiś, nie wiem, niech to będzie jakaś ekranica, może poza Smallville, bo to był rzeczywiście dosyć ciekawy eksperyment, jeśli chodzi o, o postać Supermana, to zawsze musi być te ok jak uzasadnimy, że postać superbohatera w czasach, kiedy to jest zupełnie niemodne, musi założyć czerwone kozaki i polerynę. No jak to, udos wiesz, po co jest Supermanowi poleryna? Żeby niby lepiej latał, tak? Żeby mieć lepszą aerodynamiczność, ja, nie? Albo coś. I... Ale w przypadku Akad Derdevila to było tak, że on po prostu cały czas obrywał, no nie? I, i, i był płamany i tak dalej, mimo że się świetnie bił i tak. To on potrzebował jednak jakiegoś pancerza i to jest jakby. To, to jakby wynika z, wieram, z tego, że. Nie ten serial tam to taką jakoś. Że to się, nie tak jest peleryna, mówiłem. wiesz, że to nie a właśnie, a bicia, to jest. A prawda tego bicia się, tym się bardzo podobało w tym serialu, że zazwyczaj jest tak, że jak superbohater taki czy inny dostaje łomot, to mija 5 minut i jeszcze jest jak szczypiorek. Tutaj, jak Dawil zabrał Łomon, to właściwie przez trzy odcinki jeszcze kulał. Tak, tak. tak. Co też właśnie jest, było tym takim y, urealnianiem całości. Mm -hmm, no, mm -hmm. Ale Cesar Dawil absolutnie warto obejrzeć. Bardzo fajny serial, nawet jeśli postać Fiska jest, jest trochę inna tak. niż go miałem w głowie. U, u no tam w ogóle są takie bardzo interesujące postacie y, z tymi... Z jednej strony tak zawsze mówisz, kurczę, wszystko, zawsze w tych serialach jest tak, że wszystkie te postacie, jeśli są dobre, to zawsze robią... Y, coś dobrego, jeśli są złe, to, to wiesz, to mogą robić wszystko, no bo to, bo tak, takie rzeczy jak moralność, tych nie obowiązuje. No i postać tej, jest postać tej dziewczyny, która z nimi współpracuje, która coś tam robi i nie chce tutaj mówić co, to pewnie wiesz, Piotrze, mhm. I, i mnie po prostu ciekawi, że, że, że to ci tak zostawia, no nie, że z takim, takim znakiem zapytania, no. no i co teraz, nie? Bo z jednej strony, wiesz, jest coś takiego jak poczucie winy, jak, jak takie że. Musiałem wchodzić tutaj w taki, taki grąd, grząski grąd spoilerów, ale generalnie chodzi o to, że mnie bardzo zaskoczyło to, że e, nie prowali tego jak rozwiązać, tylko po prostu tak zostawili. Bo być może to jest bardziej realistyczne, bo nie, nie każdy od razu po prostu skacza z mostu, bo, bo, bo coś takiego się wydarzyło strasznie. No nie, musiałem powiedzieć nie, nie chcę tutaj za bardzo e, się, się rozwodzić. Czyli Daredevil... Tak, absolutnie na no tak. Na plus jak najbardziej. Dużo kuldanów, mm -hmm. bardzo fajnie. Natomiast y, jeszcze y, a propos ostatniej rzeczy, którą teraz jestem w trakcie oglądania, ale mm -hmm. już coś tam zobaczyłem, czyli Jessica Jones. Ty widziałeś Jessica Jones, czy nie? Widziałem, widziałem, nawet no, obejrzałem do końca. Jak tam wrażenie twoje? To też bezspoilerowo, bo jestem w trakcie. Wiesz dobrać. co, to jest tak, że ta postać, y, ja jej w ogóle nie znałem wcześniej. Ja też jej nie znam, tu się przyznaję kompletnie. I tak jak na przykład Daredevil, tak jak powiedziałem, że ta geneza Daredevila była dla mnie yy, w, niczym nowym, chociaż fajnie się oglądał te walki i tak dalej, tak tutaj tej genezy w ogóle Jessica Jones ja w ogóle nie widzę, bo ona już jest i ona ma tą tak, nie moc. nie ma origin story żadnego, czyli to, ona o, to jest, o czym zawsze ona jest się jakimś mówi w tak. Tak. że po co znowu robimy trzeci raz origin story spider wszyscy to wiedzą. Tu mamy Jessica Jones bez tak. origin story, jest trochę, hmm, a czemu ona ma tą moc? I, i, I jest też taki konflikt właśnie z ten arcynemezis kolejny, taki wróg. Nie wiem, czy to też jest tak w komiksach, że to jest właśnie ten, wiesz, to jest, to jest Joker tego Batmana, no nie wiem, czy coś w tym stylu, bo, bo akurat nie znam tej postaci. W ogóle nawet nigdy nie widziałem, nie, nie wiedziałem, że taka postać jak Jessica Jones istnieje w tym, w, w tym świecie Marvela. I muszę przyznać, że jakoś niespecjalnie ten serial mnie wciągnął. Ja go obejrzałem, oczywiście tak powiedziałem, do końca, bo, bo liczyłem na to, że tam coś będzie takiego, co nagle mnie złapie za gardło. i. ja te... nie wiem, jak jest później, natomiast na razie obejrzałem chyba pięć odcinków. No to postać tego, tego antagonisty jest... Tak jak w, w Daredevilu Fisk był, był bardzo dwustronną postacią, to znaczy nie dało się na niego patrzeć tylko jako na złego gościa, to tutaj on jest wręcz ekstremalnie zły. Mhm. Tak, tak, wiesz, tak do szpiku kości, że, że cokolwiek on robi, to masz ochotę go nienawidzieć mhm. w pewnym sensie. I to wiesz, tam jest bardzo mocno. No, ale właśnie to jest to, że... I też, też nie ma za bardzo tej geny. Znaczy jest coś takiego, że tam w pewnym momencie dostajesz odpowiedzi na pewne pytania kim on jest, skąd on jest i tak dalej, i tak dalej. Ale jest coś na przykład w tym serialu, co dla kogoś to na przykład może znać postacie, które występują w nim z komiksów. Może być jasne, ale na przykład tam się pojawia ten policjant, ten, policja, ten e, Simons, Simons, Simons, ale wiesz o kim mówię. Ty na początku atakuje Jessica, chce ją zabić i tak dalej, ale ona go jakby no to kojarzy, tak, tak, uwalnia tak, tak, z tego... Tak, tak. Z tego, z tego znaczy to, no tak, tak, tak, kojarzę po prostu. Znaczy to, jest, to oczywiście to nie jest takie proste, no, ja, ale chodzi o to, że tak, to jest y główny, główny zły taką ma moc, że po prostu potrafi wpłynąć na każdego i każdy po prostu literalnie robi dokładnie to, co tamtemu powie. Czyli on mówi, idź, rozbij głową mur i ty będziesz tą głową walił w ten mur tak długo, aż po prostu umrzesz albo rozwalisz ten mur głową. No nie? I to jest, to jest dosłownie taką ma moc. I jak oni tam, na przykład, ludzie są pod wpływem tego, tej, tej mocy, tego, tego, tego, tego, złego, to dopóki tego nie zająć znajomy, to oni po prostu nie mogą sobie poradzić. Psychicznie po prostu sobie nie radzą. No nie, nie, nie, nie właśnie tam... właśnie to, to, to strasznie nakręca, bo mówimy naturalnie o serialze, ale jeżeli. Wydaje mi się, że to jest coś, czego każdy człowiek by się potwornie bał. Że wiesz, że tam, tam jest taka scena, która, która na mnie zrobiła duże wrażenie, jak, jak on wchodzi do jakiegoś mieszkania, gdzie sobie tam rodzinka żyje, i się rozstawia w pokątach i mówi: O, dzieci, nie lubię dzieci, i wejdź do szafy. Ale ja się boję: Nie, wejdź do szafy. I mhm. i widzę tego, że rodzice są czy tam, tam też taka opowieść pada, jak to on kazał fototowi wysadzić dziecko na samochodu w środku miasta i pojechać dalej, nie, to, to dla kogoś to jest rodzicem jest nie, no To, to, to, to gra na strasznie niskich, niskich pobudkach u widza. No ale, ale, ale działa. Nie? No tak, nie, no to, i to jest właśnie przeciwieństwo do tego Pinader de Daredevilu, że on absolutnie nie wzbudza żadnych pozytywnych emocji. Nawet, nawet nie ma ani jednej tej y, kropli nadziei, że coś się zmieni. I y, dla mnie y, gdzieś brakowało właśnie po prostu takiej taki dwuznaczności w tym wszystkim. Że, że wiedziałeś, że Jessica jest po stronie dobra, ten jest po stronie zła, nie ma... W szarej strefy, takiej specjalnie. Chociaż można powiedzieć, że to, co się dzieje w tym serialu, tam, tam dochodzi do jakichś takich momentów, no nie, w których można kwestionować, no nie, decyzje, y, czy głównej bohaterki, czy coś takiego, ale to jest, ale to wszystko wynika z tego, no, że po prostu jakoś musisz, pewne wątki przez tych 10 odcinków poprowadzić, żeby żeby nie, wszystko, żeby nie wszystko wyglądało dokładnie tak samo. Ale to jest też tak, że po prostu Jessica Jones jest taka zbuntowana nastolatka. Ktoś, kto chyba bardzo po prostu lubił takie dziewczyny w jeansach, no nie, i w pod w, w w podkoszulku miał taki fetysz. Nie ja sobie wiedział, co by można zrobić, no nie, dać jej jakąś siłę, żeby ona jeszcze była bardziej cool, przez co była jeszcze bardziej niezależna itd. i tak dalej. No nie wiem, ja, ja nie jestem, opowiem tak, nie jestem fanem Jessica, Jessica Jones. Nie powiem, że to jest zły serial, nie się jej fanem, ale bo... nie przekonał mnie do tego, żebym na przykład, nie wiem, nagle sięgnął po komiksy, jak na przykład kogoś, kto wcześniej nigdy się nie interesował Daredevilem. Wyobrażam sobie, że po tym serialu pierwszą rzeczą, którą może zrobić po to to na przykład przeczytaj sobie jakiegoś omnibusa. Nie czytałem Daredevil. żadnych komiksów Daredevilem, więc mówię teraz, co mi się wydaje. Że pewnie, gdyby ktoś po się sięgnął po komiksy z Derdevilem, mógłby się rozczarować, bo obawiam się, że komiksowy Daredevil jest zupełnie inną postacią wiesz, niż filmowy. W sensie, że jest. Kevin znaczy... Smith, kojarzysz Kevina Smitha? No, no. On bardzo lubi Daredevil'a i mi się wydaje, że on chyba nawet kilka Daredevili e, napisał, wiesz? E, o. Więc, więc może poszukaj tych, tych, tych komiksów, które on, on e, napisał. Wiesz, że do nich napisał. O, proszę. Nie Ale nie to, nie jest, to, jest, to jest coś, jak ja... Myślę, tak, że z, nie wiem, czy pamiętasz, 48 stron, gdzie padł, był, był bar odrzuconych postaci komiksowych i tam a. był Daredevil, The Man Without a Brain. <laughs> to było dużo tam. To była cała strona pełna żartów, że ten kapitan, że znaczy nie, nie, zamiast Pani Shera był Judisher, który miał zamiast czaszki tego wielką gwiazdę Dawida na przykład. Mm, to mm. było 48 stron, to było coś. Czyli mówisz, że generalnie Netflix zwrócił się. Aż nie, wiesz co to, ja mam taki zwyczaj, że przez to, że jestem subskrybentem, czy tam płacę abonament za HBO i tam jakieś inne tego typu kanały, to po prostu regularnie jak o tym pamiętam, to siadam przed telewizorem, przeglądam program telewizyjny w przód i po prostu jak widzę, o, chciałem to obejrzeć, nagrywam. No i te filmy potem leżą, wiesz, no menzą w Steel to leżą chyba kurde z rok, jak nie lepiej. Na, na tej nagrywarce i mm -hmm. nagle jest taki tydzień, czy takie dwa tygodnie, gdzie zamiast grać oglądam filmy i, i tak to, to nadrobiłem tyle, bo to, to wszystko albo było nagrane, albo jakoś właśnie mm -hmm. czy coś tam na na, na tym na, na DVD wyszło, więc e, tak to właśnie było. Ale Netflix jest jak najbardziej, jak obejrzysz Jessica Jones, to teraz niedługo pewnie się pojawi drugi sezon Daredevil'a, w międzyczasie no, nowa gra o Tron przecież na HBO będzie. No i Better Call Saul. Się pojawia kolejny sezon, chociaż a Beatrix Sol nie wiem, czy to jest taki dobry serial. A to już chyba zostawimy sobie następny raz. No Inną dyskusję. No bo tak. no, trochę żeśmy pogadali dzisiaj. Nie wiem, czy będziesz coś wycinał, czy, czy zostawisz to Z na. Z takiego drugiego dłuższy... odcinka to nawet nie będzie mi się chciało. Dwa, dwa zrobisz, tak zrobię tylko Zrobię tylko, wiesz przegląd techniczny. Mam nadzieję, że wszystko fajnie wyszło. Yy, poziomy i inne jakieś takie szumy są w zadowalającym stanie, więc przede wszystkim to jest, to jest istotne. No to co, Piotrze? Kończymy w takim razie? Kończymy. Dziękuję bardzo za zaproszenie, jak zawsze przyjemną rozmowę. Słuchaczom dziękuję dziękuję za spotkanie I za komentarze. I Tutaj muszę się odnieść, bo to był komentarz, który, który zwrócił moją uwagę Frediego, jeśli się nie mylę. Tak, tak odmienia, Że, że to buje, to znaczy często używam słowa... Ale ja na to nie zwróciłem tobie. uwagi, być może... Ja właśnie... to, to nigdy nie zwróciłem uwagi, ale jak potem się zacząłem zastanawiać, to skojarzyłem, że jak nagrywamy w kilku osób to ja zawsze mówię tobie, tobie, to, to, to, tobie, po czym łapię się na tym, że jest nas dwóch czy trzech i zamiast tobie mówię wam, albo mówię jakoś inaczej, mhm. więc chyba faktycznie jesteś na rzeczy i dalej nie jestem pewien, czy, czy też, że tak, mówię jak to ja jako komplement, przy... czy tak. raczej jako przytyk do mnie. Serdecznie, jak zawsze. E, Pozdrawiam też wszystkich naszych drogich słuchaczy. E, pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej sonie www.fantasmagieria.net odwiedzać grupę na Facebooku Fantasmagieria Klikać, lubię udostępniać, słuchać Piotka codzienniki, klikać w patronat, i. i, i Zaglądać i, i... na YouTube'a Domiana, tak, tam tak. Magieli, tam tak. Chociaż dzieje powiem dzieje. tak, że postanowiłem wyspecjalizować ten kanał tylko po prostu, żeby wrzucać tam odcinki co od Magieli, dlatego że im więcej rzeczy wrzucasz, które nie mają jakby głównej linii programowej, tym, tym, tym, tym bardziej ludzie nie wiedzą czego oczekiwać po tym, i, i nie ten. A jak będzie na przykład, tam będą tylko odcinki, to. To wiesz, to, to, to będzie jakoś taki, jakby, jakby jedna linia programowa. Ten. Jak później gdzieś tam będę chciał z kamerą do Tokio czy coś takiego, żeby tam coś nagrać, to, to, to na pewno wrzucę. Tak, do to ale... w Tokio. Tak, dokładnie. Dzięki, do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć, cześć.